Przed wyruszeniem w drogę należy zabrać drużyny. bo się się. Dobra, to akurat powinniśmy skończyć przed tym, jak wyjdziesz, okej. Okay. Wszystko jest, wszystko jest, tu jest moja sekcja komentarza. Ty się nagrywało, nagrywa się. Wow. Tomku, nie spodziewałeś. się. Okej. Okay. Czy wszyscy są gotowi? Nie. Nigdy nie byliśmy gotowi. Nigdy nie byliśmy gotowi na to, co zaraz nastąpi. Ale Czy to nastąpi. historię. Tak, stworzymy historię. Wesołego, szczęśliwego Nowego Roku. To, to jest noworoczny podcast. Noworoczna animologia z numerem okrągłym 37. Nagrywamy w Teoto sylwestrową noc. Jak słychać, wszyscy bawią się świetnie. Tak to, się to jest świetnie. najbardziej wkurzający dźwięk i ludzie wyłączą ten podcast w tym momencie. Nie słyszę cię, bo tak dobrze się bawię. Ja nie słyszę z <głos> bo jest zmutowany. O nie, <głos> najgorzej. <nie> Siedzisz <głos> z nim w jednym pokoju i go zmutowałeś? Tak, Mój zablokowałem dźwięki, które wy wydaje. Nie, Tomku, w ogóle myślę, że w takim razie nasze nagrywanie dalsze nie ma sensu ze sobą. Ale no, on to ja nie usłyszał. Właśnie wiem, dlatego mogę mu to powiedzieć. A ja kłamałem, i co ty na to? nie, najgorzej, ja się przed tobą otworzyłem. Zastosował blef sztokholmski. O cholera, a ja teraz co? będę miał ten syndrom sztokholmski, bo Tomasz porwał nim moje serce. Dokładnie. Dokładnie, tak. Dokładnie. Ok, witamy w 37. odcinku podcastu Animelogia. Nie pamiętam, czy się ostatnio przedstawialiśmy, ale przedstawianie się to dobra rzecz, bo zyskujemy na popularności i zarabiamy większe hajsy z YouTube'a, jak jesteśmy popularniejsi. Więc. raz jesteś... razy dwa. Dokładnie, dzisiaj jesteśmy z Wami ja, czyli Zubek, ze mną jest Tomek, czyli Tomek, Tomku. Tu to, to, to Tomek, czyli Tomek. To ja, Tomek. Dobrze, jest ze mną też Lesiu. Jestem. Jest y, nasza jedyna nie, w ogóle niezastąpiona Magda. O nie, zaczęliśmy komplementować. On, co zrobiłeś? Jak on powiedział Dwie, jak to, to nie. Już... <laughs> <laughs> jak on powiedział to nie, to się zastanawiałem, co tam padnie, ale strzelałbym w niepiśmienna czy coś, bo to tak w, w sumie akcentował. Ale wyszło jednak na komplement. Wyszło... Co? Bardzo się zastanawiałem, ale wyszło na komplement. Nie, ja dobrze wiem, że Madzia umie pisać, a przynajmniej umie tak stukać w klawisze, żeby wychodziły z tego czasem jakieś sensowne zdania, więc... Ja myślę, że jakby Magda nie umiała pisać, a miałaby zdolność takiego stukania w klawisze, żeby wychodziły z tego sensowne zdania i byłaby w stanie nas oszukiwać przez całkiem spory okres czasu, to myślę, że to byłaby jeszcze lepsza umiejętność niż umiejętność pisania. Myślę, że nieumiejęt... nie było. <głos> Nieumiejętność pisania jest lepszą umiejętnością niż pisanie. Nie, nieumiejętność pisania, kiedy jesteś w stanie, klepa... klepiąc losowo w klawiaturę, odpowiadać to, co, chcesz, co masz na myśli. Tak naprawdę nie umiesz pisać, nie wiesz, co oznaczają te literki, ale myślisz, że chcesz komuś napisać Dziś na śniadanie zjadłem płatki z mlekiem i po prostu stukasz losowo w klawiaturę i to się układa Dziś zjadłem płatki z mlekiem na śniadanie. Ja tak zawsze robię, Cukam w klawiaturę i to się układa, nie wiem czy to umiejętność pisania, czy nieumiejętność pisania tak bardzo, że się samo układa. Dokładnie, to jeszcze nie wiesz czy jesteś jak te małpki, które piszą Szekspira, czy jednak jesteś jak zwykły szary człowiek. Jak zwykły mały szary Szekspir. Jak de szary człowiek. Jak de szary człowiek. Zwykły mały szary Szekspir. I tak. swoją drogą masz fajnie wyglądałby w tym, tym czymś na szyję, co miał Szekspir. Tak. Dobrze. Okej. Okay. Eee, off top mamy za sobą. Dzisiaj, ponieważ będzie podsumowanie roku 2016, bo skończył się rok 2016, to najpierw zaczniemy od sekcji komentarzy, żeby zwiększyć napięcie, oczekiwanie i, i w ogóle wszystko. I Ponieważ dzisiejszy odcinek jest jasi, jest tak bardzo jasi, że dzisiaj się nie kłócimy, dzisiaj się wszyscy zgadzamy. Dzisiaj jest w ogóle tak miło, tak rozgrzewa nam serduszka i to... nikt nie miał zamiaru się na nie, na nikogo obrazić przed podcastem i w ogóle wszyscy byliśmy dla siebie cały czas mili i w związku z tym nawet przekleiłem wszystkie komentarze i to wcale nie, nie zrobiłem tego z lenistwa bo czytałem je już wcześniej, tylko e, ja sobie ten a nie, poczy, poczytam, usłyszę jak Zubek czyta to będzie nawet Dobrze ten... <śmiech> Volk Konto Bunkier pisze jest trzeci sezon kod Gisa, to może w końcu będzie trzeci sezon Space and Wolf, a kurwa czemu wybrałem ten komentarz. Eee, w końcu nowelka dostała kontynuację i reedycję, to może anime ruszą? Nie no, kogo ja kurwa oszukuję? Dziękuję. Dobry wybór komentarza, Panie Adamie Zubczewski. <grym> dziękuję, dziękuję. Eee, dziękuję Panie Wojciechu, ale wracamy się do, do się wszystkich mili zawsze szczęśliwi. Dokładnie. Więc tequila. Tak właściwie to mój nick jest od Tili Tekili. Bum! Tak, tak, tak, dokładnie było. Teraz bym się nad... z was śmiał, że się ze mnie śmieliście, ale tego nie będę robił, bo dzisiaj jesteśmy <śm> dość siebie mili. E bo oglądałam ten program w wakfu. E oglądałam jak leciałem na TV, podobał mi się, aczkol e aczkolwiek Rudy mnie wkurzał. Ej, Sir Persidal to jest najlepsza postać w tej bajce. Fajnie, Nie że Lesiu jest. pijąc te będzie myślał o mnie. Polecam z Soną i Limonką. Lesiu, czy chcesz się do, do tego ustosunkować? A i e... myślał o mnie, serduszko. Będę to robił zawsze. Następnym razem, absolutnie z tym razem, kiedy będę pił te na pewno wstawię ten. Film na naszą grupę facebookową, choć nie planuję w najbliższym czasie. Chyba, że ja to myślę, tek... że Tomasz Zaczy... może nam załatwić te kile. Ja nie czasie. planuję wybierać te kile, chyba że te kile wybierze mnie. Dobrze, ja myślę, że Tomasz y, może wybrać te kile dla nas, chociaż my nie wybierzemy jej. Dla mnie. <laughs> Dokładnie. Ok. Zjem Ci matkę. Kodgi to bajka 6 na 10 Lesiu już powiedział, że tak. Eee, odsyłam do podcastu numer 8 to jest bardzo dobra komedia eee, Paweł Pikuła AKB48 to taki zespolik więc strzelam, że nazwa bajki nie ma się jakkolwiek do żadnych liczb serii eee, ma się ma się do liczb dziewczynek w zespole znaczy, znaczy, masie, do generacji. znaczy w normalnym świecie ma to 0048 problem jest taki, że w anime nie Ale to nie jest tak, że w anime to ma się do generacji tych idolek? Nie, bo to generacja jest jakaś siedemdziesiąta, któraś ta, której one są A. generacji. Dobra, czyli jednak jest... To tłumaczyłem jest na, na ok? poprzednim nagraniu. Duno pisze, ten tweet od Kubo, długa, smutna historia na 10 minut, a z tego co wiem, to tweet ma ograniczenie do około 50 znaków. E, nie, tak, tylko 250 że... Chyba ma. 250 chyba sześciu, A nie 125? Dobra, nieważne. Ale to zwiększyli nie jakoś niedawno. No to znaczy, nic nawet, po, w ej, nawet powiedzmy, że do 250. 250 znaków to rozprawka, 250 znaków japońskich to 5 rozprawek. E... Znaków, a nie słów? Eee, nie, no 250 znaków. Japońskich. Nie słów, znaków. Wiesz jak? A 250 znaków japońskich to masz nawet jakieś 4 zdania. A, sorry, e, faktycznie, rozprawka to 250 słów, a 200. No właśnie. 250 e, znaków, e, no, w każdym normalnym języku to mało, ale w japońskim to dużo. To możesz mieć rozprawkę. Czy nawet... Tak, ale w japońskim możesz mieć rozprawkę. W japońskim to jest 250 słów prawie. <śmiech> Eee, okay. Znaczy, w wolnym tłumaczeniu z japońskiego na polski da się wyciągnąć 250 słów. Dokładnie. Eee, Lesiu, randomowo mówi o oręcz. Chyba komuś się cytrusy pomyliły. No cóż. Ten sam tak. poziom, tak? Tak. Eee, Justyna Antkowa. Też jest 7 powodów, żeby nienawidzić. Aż mi się przypomniał stary, dobry zigzag i oglądanie wakfów w czasie w trakcie wakacji. Ile to lat minęło? Kreskówkę bardzo polecam, może i ma trochę swoich głupotek, ale to tak ze wszystkim. PS znajomy chciał mi wmówić, że Misiek i na to zła para, spalić go nich płonie jak najdłużej. To jest dobra para, tylko nie, nie wiem tu Misiek, bo w angielskiej wersji było Dali, ale to chyba tak jakoś po prostu pieszczotliwe. Jak ten das malarz Dali? Tak. Tak, dokładnie, jak, jak Salvador Dali. Eee, aczkolwiek ja się zgadzam, Percy super superpostać w i Evangelina dobry pari. Percival? Ty, no to, to jest... <grym> ser ser co Persiedl. to się dzieje? Nie no, bo Percival to robił Oz do, szon, do i. No, to to, no to, to to jest właśnie ten koleś. To To jest właśnie ten koleś. Nie pamiętam, czy to leciało na zigzapie, ale uwierzę na słowo. Unlucky senpai, szanuję ten nick. Dzięki wam postanowiłem dać drugą szansę Yuri or Ice. Mmm, Yuri or Ice. Ja wybrałbym Yuri. A wszyscy ice. <laughs> ice. Ice, Ice, Chwila, chwila, poza tym w czy ty, czy ty nie pijesz co chwilę czegoś z lodem? Koli z lodem i tak dalej, więc wybierasz Ice. Ale jakbym miał poświęcić lód dla lesbijek, to bym to zrobił. Ale już wybrałeś... Bo się cię wymaga poświęcenia. Ale wybierasz Ice, więc. Nie widziałem, żebyś kiedykolwiek dodał do swojego napoju lesbijki, a lód dodajesz. Agulia. Bo życie nigdy nie dało mi tego wyboru. Jak to? to po prostu podejmujesz go, bo nie podejmujesz innego. bo nie. W się sensie, wybierasz, bo nie robisz inaczej. Wiesz, życie daje mi Ice or Nothing, a nie Ice or Yuri. Dobra. Dlatego, że po, po... Kiedy, kiedy życie daje ci, Yuri i lód, robisz z tego lemoniadę. Z lodem. Z lodem i sokiem. Z Juri. To zabrzmiało bardzo źle zupku. Wiem. Do mi, że to za, za mnie To nie ta lemoniada już zabrzmiała Psylone bardzo źle. Gazowanych. Dokładnie. Z lodem. Gaze... Bo gaz, gaz jest niczym miłość. Jest tak gaz, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz. Gaz. Do you like? Minecraft. Jeżeli ktoś, to wiecie, nie możecie zostawić tego żartu, jeżeli ktoś nie wiedział, z czego pochodzi ten żart, to musi odpalić Eurobeats. Tak, Eurobeat Initial D i tam jest taki utwór gaz, gaz, gaz właśnie. E, dobra, ale z przymknięciem oka na yaoi baity jestem wdzięczny, bo naprawdę jest warto. Wiem, że jest warto. Mm, dobrze. E, py, e, pyskier pisze, nie pyskier, tylko pysker. Okej. Okay. Tak tylko informuję, Zupku, dobra. A to spoko, panie Zupku. Tak, to spoko, to spoko jak najbardziej, OK. Shadowgard pisze... Tak teraz patrzę i chyba dawno nic nie pisałem, ale skoro Tomek mówił o Mówluwie, to wypadałoby coś napisać. Wakfu oglądałem. Jeszcze w telewizji. Nie Jeżeli Tomek mówi o Mowlubie, Wakfu oglądałem. Dokładnie. Właściwie to dzięki niemu przekonałem się do anime. Generalnie zgadzam się z tym, co mówi Zówek. Brakło mi tylko nieco większego Ej, ale opisu. ale tak swoją drogą, Magda i tak, Ej, czajcie, Ktoś naprawdę słuchał tego łakfu ze słuchaczy. A widzicie? To są ty są, komenta są komentarze o tym Wakfu, rozumiecie? To ktoś tego słucha? No bo to jest... To jest coś takiego, że, może, że naraz możemy słuchać albo siebie wzajemnie, albo ktoś może słuchać nas. Na przykład teraz nie słuchałem Zubka, więc ktoś więc może to dosłuchać. To znaczy, że słuchacze będą, y część słuchaczy, który będzie nas słuchać. Brzmi skomplikowanie. No bo taki jest nasz podcast. Generalnie zgadzam się ze wszystkim, co mówi Zubek. Z y brakło mi tylko nieco większego opisu świata, który mimo że trochę zbyt przekoloryzowany wydawał się bardziej oryginalny niż większość fantazy. Podobał mi się również sposób promocji gry, którą, uważ... którą również uważam za słabą i grałem w ją bardzo krótko. Filorowymi epizodami mniej lub bardziej związanymi z grą. Wyszedł odcinek specjalny od Noxa, ale akurat nie oglądałem. Miał specyficzną kreskę i ja wtedy nie za bardzo miałem w angielski. Nie znalazłem tłumaczenia angielskiego do tego odcinka w ogóle. Był tylko po francusku. To, to tak od siebie powiem tylko. Eee, jakby co tytuł to tam... Noximilian Horloz i, i Horloz. Ty, Tytut z Romek i Atomek, dokładnie. Dobrze. Mówluw wydaje się interesujące, ale tyle godzin, ile trzeba na to poświęcić mnie trochę przeraża. Martwiłem się, że trzeba będzie usunąć to z bingo, ale teraz można pytać Tomka, kiedy recenzja Mówluwa. Lesiu jest bezbarwny, czyli jest członkiem Dollars. Niestety doświadczenia zybka z kawą nie dostały się do intro. I tutaj były ten była minka z języczkiem i minka z języczkiem. Bezbarwni to było w Durararze, mi się cały czas wydawało, że, tam w Keju. Było, że to w Keju było. No bo w Keju był bezbarwny król, no tak, a w Durararze Dur było to, że to był gang bez swojego koloru. Tak, bo wszystkie okay. inne miały swoje no kolory, oni tak, nie no mieli... Teoretycznie można no to, to, na to tak na... Nie, nie, ale dobrze, dobrze. Po prostu a to może to by może. tak Manga Shodro skomentowała? Może by tak jeszcze szodzył. Tak, ee, ja chyba faktycznie zmienię tę nazwę, żeby Zubek miał w życiu łatwiej. Ło, dziękuję. P.S. Super się malowało pejzażyk w stylu Sisley'a. Na stówę to źle czytam. Elvisa e, Presley'a? Tak, na, na, e, w stylu Elvisa Presley'a przy opowieści o Mówluwach. Musiałem się powstrzymać, żeby nie walnąć jakiegoś mecha w tle. I bardzo źle zrobiłaś generalnie. Mechy w tle są fajne. Dokładnie. Pejzaży, mech i pejzażyk to jest idealne połączenie to tak jak jest ten, ten polski artysta który dorysowuje mechy na parę do dwudziestolecia to mniej więcej, nie, nie, nie kontynuujmy Matejko? Dzi dzisiaj jest taki trochę jasny odcinek więc musimy powstrzymać się od żartów ze śmierci i tak dalej, zdecydowanie <śmiech> Jezu, tak <śmiech> to aczkolwiek informujemy tych, którzy nie wiedzą że Jan ma Matejko odmarł tak. wie. <śmiech> to wiemy, że to szokujące nie, nie, Elvis, Presley on porwany przez żyje. Akurat. E, dobra. E, Maru, umyłem okna, podłogę, wytarłem kurze, wyszedłem z psem na spacer, zrobiłem zakupy, spotkałem kolegę, chwilę pogadałem, wróciłem, a podcast dalej leci. A ty to rozmawiałeś z kolegą z... mając w uchu tomka mówiącego mu w luwach? mam wrażenie, że po prostu puścił, a może sobie puścił podcast na kompie i poszedł robić te wszystkie rzeczy aha, to szanował, to mnie bardziej troce. zaskakuje, mnie bardziej ciekawi to, że patrz, my nagrywamy podcast a inni robią rzeczy, których my nie robimy słuchając podcastu ej, w czasie, tak jakby tak jakby dajemy im tą część nas, która jest odpowiedzialna za bycie produktywną i przydatną dla społeczeństwa osobą i mycie okien no i mycie okiem też jest ważne w sumie. E, Okej, okay. raven894. Jutro rano, poniedziałek, ten podcast był bardzo dawno temu, o, chociaż nie, czekaj, poniedziałek to było wczoraj. Dobra, no. to jednak nie tak dawno. Nie, tam. całkiem nie tak dawno. No. O 6 rano będę miał dylemat, czy robić normalne śniadanie, czy też kawę trzy w jednym z ubekiem Magda ja chcę się pochwalić, że nie piłem kawy dłużej, niż nie piłem alkoholu. Prawosłupku, jestem z ciebie dumny. Cały tydzień? A nie, czekaj. Nie, dobrze, dobrze. Kawy nie piłem z 10 dni. Eee, okej. Okay. A przecież piłeś kawę jakoś przedwczoraj chyba. No. Nie, nie piłem kawy. Piłeś kawę. Nie. Przecież wstałeś, zrobiłeś sobie kawę i poszedłeś spać. Nie. Na pewno, po coś... na 100%. Na, na stówę tego nie zrobiłeś. No, przecież wchodziłeś do pokoju, mówiłeś, że napiłeś się kawy i wtedy ten... Ja mówiłem jemu, że to nie, niedobrze. Czekaj, Mam czekaj, czekaj, czekaj. Mam przeczucie, czekaj? że mnie kłamiecie, ale nie jestem w stanie sobie przypomnieć takiej sytuacji. Nie, przedwczoraj. Przedwczoraj? Czytam trzy dni temu, nie wiem, to wszystko mi się zlewa w jeden dzień. No tego, 27 grudnia, bo dzisiaj jest 31. Dokładnie. No. dokładnie. E, dobra. Kasper Piasecki. Tomasz nic nie robi, czyli spełnia obietnicę z patrona, nawet jeśli nikt jeszcze nie został patronem. Brawo, to się ceni. PS, zapomnieliście na końcu polecić grup TV. A, jak ktoś nas złapał. A, ja, ja, chcę, ja chcę znać teraz trochę prywatę. Ale pan nasz największy, nasz największy słuchacz, największy fan, czyli Jakub z Wrocławia a właściwie z Głogowa, zadał nam pytanie prywatne kiedyś, dlaczego Patronite, ale nie, nie, dlaczego Patrona nie Patronite, Zupku? No to ja już chyba nawet kiedyś odpowiadałem, ponieważ ja nie ufam jakiemuś zżynaniu pomysłów i jakimś takim podejrzanym polskim inwestycjom, jakim jest Patronite, Ktoś założył Patrona, miał na to pomysł i ja uważam, że my powinniśmy mieć tak światowo, międzynarodowo Patrona, a nie jakiegoś biedo polskiego tak, który jest pomysłem zerżniętym z Patrona. Poza tym tam dolary czy euro wysoko stoją, więc wiecie. No, to też prawda. O, Grubson przyszedł na TSA, o, poszedł sobie. Dobra, nieważne. Nasz gość um, specjalny jednak opuścił nas, niestety. Tak, jednak opuścił salę, niestety. A miał uświetnić dzisiejszą galę. Tak. Dokładnie. I Frost 4003 pisze do Magdy Halo, gdzie jest rozpiska? Yy, miała być, ale to, to, był, to było w zeszłym roku, takie rzeczy się przedawniają. Jak jakim w zeszłym roku? Przecież 31. Rok yy, no tak, oczywiście. to <głosy> <głosy> zdecydowanie wybiega ale za bardzo Ale spokojnie, moje postanowienie Dokładnie. noworoczne, nowy rok, nowa ja, to będą rozpiski. Shirogane Kamui pisze... Dobra, po dziesiątym epie cofam wszystko, co powiedziałam o on Ice pod poprzednim podcastem. Teraz to nawet odpały. Muszę wiedzieć o tobie wszystko. Zaczynają mieć uzasadnienie fabularne. Jestem na 100% przekonana, że nasi protagoniści są parą. Bardziej gejowe to animu już być nie może. No dokładnie. Oni w którymś tam odcinku mieli nawet łóżka połączone ze sobą. się zaręczyli. To anime już bardziej gejowe być nie może. Dlatego w 12 odcinku się zaręczyli. Dobrze. A swoją drogą ja mam bardzo pr prywata, prywata. Yy, Shroogany, leveluj swoich serwantów, bo bardzo ten, bo zawsze chcę ich wziąć, a później widzę, że mają 60 level. To... Czy Asenszynu ich chciałeś powiedzieć? Tak, Asenszynuj i leveluj, dokładnie. Yy... Może to są jednogwiazdkowi serwanci na 60. Nie, oni niż... mają po 4-5 gwiazdek. O. E, najprawdopodobniej ma więcej pięciogwiazdkowych serwantów ode mnie. Dobra, ode... nieważne. Jeżeli ma dwóch, to ode mnie też. <laughs> Jakoś dwa razy więcej. Dobra. E, jeżeli ma pięciu, to ode mnie też więcej. E, Breakfaster, Zupku, dziękuję za polecenie gry Fate Grand Order. Tomku, dziękuję za polecenie mówlów Kupione. Czeka. Co Ale tak mało o Pokemonach Sun, Sun Moon. To jest wspaniała gra i bajka, która po siódmej generacji zmieniała dość istotną rzecz w całym uniwersum. W Pokemonach Moon nie ma systemu odznak, a liga tworzy się na naszych oczach. Bajka o gorzej ani... bajka gorzej animowana od XY, ale nadaje jej tego klimatu jak 10 lat temu. Czekam na kolejne anime terasu, Elu Krapy. Może powinniśmy się Tomku teraz odnieść do jego komentarza, bo wy jako, nie będziemy mówić o tym, co tym widzieliśmy, to powinniśmy się odnieść do Pokemonów. Lili w Best Girl, dziękuję. E, Lesiu powiedział dokładnie wszystko... Co wiem o Pokemonach, co, co Sun and Moon? ...w Ja chciałem tylko powiedzieć, że nie wiem nic o żadnych pokémonach, nawet nie Sun and Moon, bo nigdy mnie nie obchodziły. E. Nie no, to szybko teraz, słuchaj, Lilię Bestger. Dobrze, to zapamiętam. To jest, to jest wszystko. Możesz zmienić tytuł tej bajki na Lilii. Best Okej. Okay. I nic nie stracisz. Okej, okay, nie ma już A nie wiem, czy będzie post z pytankami na Facebooku, to napiszę tu. To chyba nie problem. Yy, minka z wystającym języczkiem. Yy, Wasza najśmi naj najśmieszniejsza opinia, gdy jeszcze znaliście mało anime. Na przykład powiedzieliście o jakiejś słabej bajce, że jest genialna, czy na opak? Ja bym, ja bym sprawdził pierwszy podcast, na pewno tam. Tak, ja sądzę, że... Pierwsze podcasty, ale nie wiem, nie, czy miałem no ja, takie ja uważam, dużo że przestrzałów. Listy. Nie wiem, czy miałem kiedykolwiek przestrzał większy niż trzy oceny. No ja miałem taki przestrzał, że kodgis to poważna bajka. A okazała się komedią. No dobra, no ale wiesz, ja, ja miałem coś takiego. No ale dobra, no ale Kodgis to jest przestrzał dwóch, trzech ocen. No. Więc tak się zastanawiam, czy miałem coś, sobie tak położyło to na łopatki, w sensie wiesz, coś, coś, czemu dawałem 10 na 10, a spadło na 5, czy ja tak... coś takiego, czy, czy, czy w ogóle... Bo na pewno był jakiś taki okres w gimnazjum, tylko, że wtedy to też nie... Jakby to powiedzieć, wtedy nie bawiło się w te oceny, w sensie gdzieś mi minął ten okres próby bycia poważnym krytykiem, w sensie ja jak byłem... Takim, znaczy, jak dalej jestem młody, piękny i w ogóle, ale jak byłem gówniarzem, to raczej miałem takie jaranie się tym, że po prostu są bajki że bajki są fajne i bajki były fajne albo chujowe. I w ten sposób się to dzieliło. A nauczyć się oceniać, znaczy dalej nie umiem oceniać, ale przymierzanie się do oceniania i udawanie, że się człowiek zna, to dopiero się zaczęło później i jeszcze, nie, jeszcze nie, nie potrafię znaleźć aż takich błędów, które by przeskoczyły więcej niż powiedzmy właśnie te dwie, trzy oceny. Chociaż nie wiem, a jak to u nas wygląda? E, no właśnie tak próbowałam sobie e, przypomnieć wszystkie takie bajki, które oglądałam bardzo dawno temu, to z takiego największego rozstrzału to chyba Kurosz z ośmiu spadł do sześciu i to tyle. Bo więcej nie, nie jestem w stanie sobie przypomnieć niż ten Kurosz i ja jakoś czekaj, jak chyba zakładałem jakieś swoje pierwsze listy I właśnie mówię jak już miałam właśnie mala i jak już tak powoli zaczęłam cokolwiek oglądać takie pierwsze bajki, że o faktycznie oglądam animu chociaż nie, bo na moich pierwszych listach to jakoś ja, bo to było to ocenianie bajek na zasadzie chujowe albo fajne, więc to wyglądało w ten sposób, że na przykład 10 na 10 miał Koło siebie Tengentompa Lagan Kodgis, Kinonotabi i Zero No nie, nie, no to ja właśnie tak już... Ale to, to jak... A, i High School of... Nie, High School of the Dead chyba miało 9 coś My takiego. High School to zakładałem the dead w nadal... takie pierwsze listy, jak byłem nadal na początku jest gimnazjum. Nadal którą chyba oceniam za wysoko. Ale ją lubię. Jakbym... Znaczy, obstawiam, że jakby komuś się chciało, to można kiedyś poszukać jakiś mój... Bo ja na jakimś gównianym serwisie miałem jakieś, nie wiem, 5 lat temu jakąś listę, która była gówniana. Eee, ale okej. Okay. Mm. Dalej. Znaczy nie, Tomesz. Tomasz. Tomasz. Czy to Tomku, masz coś takiego? Co? No ja mówiłem o kodwisie. Aha. I Lesiu? No ja widziałem trzy razy Dragon Balla. No dobra, no to pierwszy się ale... E, Okej, okay, to dalej. E, czy czekamy na nową personę? Tak, ale w sensie na grę czy na anime, bo anime... Stawiam, tutaj... że chodzi o grę. A, to no, mamy na premierę będziemy grać, no wiadomo. E, ja czekam... Ja czekam dokładnie tak samo, jak czeka Lesiu, ale nie dlatego, że... Jestem tak samo nachypowany, tylko dosłownie czekam tak samo jak on. Jak, jeśli Lesia przestanie interesować ta gra, to mnie z automatu też. Ponieważ to on ją najprawdopodobniej będzie kupował i to u niego najprawdopodobniej będziemy w nią grać. No, tak będzie. To jest, to jest tak. dokładnie to, co Zubek mówi. Tak, więc można, więc na swój sposób, z jednej strony czekamy tak jak Lesiu i się jaramy, a z drugiej strony jest nam ona kompletnie obojętna. Bo w sensie, jeżeli leśnik nie kupi jej, to nikt z nas tego nie zrobi. To będziemy mieć to absolutnie gdzieś i nigdy i nie usłyszymy o personie do czasów kolejnej persony. E, Okej. Okay. Czy Tomek może być moim hasbendo, serduszko? No to nie jest pytanie do Zupka. Tutaj co, bo... To jest pytanie, nie, nie, nie magiczna koala, zadaje pytanie. No jakie pytanie, bo nie usłyszałem co Zubek mówi. Czy Tomek może być moim hasbendo, serduszko? W sumie mogę. Oh, oh, w sumie oh, mogę. to tak. Dobrze. Bamboo TV się, się pytał, jaki jest tytuł tego anime o pr ale to dla się mu odpowiedział. I Wiszor zadał pytanie nawet w A jak ja mu odpowiedziałem, to jak cen. to jest recenzja na kanale. Do, yy, a Wiszor pyta się, i to całkiem niedawno, czy polecamy anime albo mangę Paradise Kiss? W sumie, tak. Bardzo fajny opening i ending. Taki przyjemny średniak. No, to, to też mu odpisałem w ten sposób. Ej, to już wszystko. No? Boże, jestem taka Maria. nieprzygotowana. No, ale też zacznijmy gale, czy chcecie powiedzieć o czymś może pobocznym, Na przykład jaką super bajkę widzieliście? Jakich dana, no, jak no Arię nie chcecie mówić. <grym> y ja zacząłem Jigoku Shoujo, ale tam fabuła zaczyna się w tym momencie, kiedy kończą się normalne serie, więc... Albo jak tam wam poszedł challenge, obejrzę 52 bajki. Nawet go I nie zacząłem. Co... Całkiem nieźle. Dobrze. Myślę, myślę że tyle, tyle nam wystarczy ciekawostek z życia i w ogóle. To teraz tak, zaczynamy nasze topki. Ale Mamy to każdy dużo... wie jak wyglądają te topki chyba już. No, znaczy od zeszłego roku mam nadzieję, że każdy wie jak tak. wyglądają, bo dwa lata temu to była normicka topka, gdzie było same top 10, a tak to każdy potrafi zrobić top 10. Nawet Buki, który ogląda 6 bajek jest w stanie zrobić top 6 roku. Nie, no, Bookie Buki, nie, przepraszam bardzo. Buki oglądał to 18 6. bajek i zrobił to 6. Poza tym no to przepraszam. On... Ja, ja sądzę, te... że powinniśmy sumować wszystkie bajki, które widzieliśmy i wybrać z nich jedną trzecią i zrobić No Ja jestem co... pewien, że Buki rob... zrobił to specjalnie, bo to był rok 2016 i on zrobił to 6, bo 6 na końcu było. W następnym zrobi 7, potem 8 A teraz 8. jest rok 201 Naruto. Dokładnie, to znaczy Dokładnie. Będzie, to... będzie, bo jeszcze nie ma przecież. No, tak, tak, tak. A jeżeli to, no to na przykład topka z Wojciecha Spychalskiego, która dopiero pojawi się, ale mamy My już przecieki jak mamy będziemy mieli mam pewny czy o i tym, musimy że jakby teraz... wziąć drugą dziesiątkę, to jest lepsza niż pierwsza dziesiątka. Teraz dajmy sobie jeszcze pytanie, którą topkę uważacie za lepszą. I teraz to jest pier pierwsze pytanie które musimy sobie zadać w animelogia, anime rozdawanie nagród awards 2016, czy lepszą tak, topkę, an, Czy lepszą topkę podsumowania roku zrobił pan Buki, czy pan Wojciech Spychalski O Boże. Um, odpowiedź to zero. Nie, każdy no. musi oddać głos zubku. To ja zacznę. Mój głos idzie na topkę anime Maru, bo ich topka jest tak dobra, że najlepsza ze wszystkich. Przyłączam się. Dobrze. Topka Maru wygra w tej kategorii. Dobrze. No to właśnie dostaliście taką porcję tego, jak wygląda, e, jak wygląda nasze, e, nasze wybieranie w różnych kategoriach. M, poza ostatnią, ale do niej dopiero jak dojdziemy, to powiemy. No, pozostają też kwestie sporne, ale to też będziemy je rozwiązywać w trakcie e, naszymi bardzo zaawansowanymi algorytmami e, losującymi. Tak, jeżeli ktoś pamięta w zeszłym roku rzucanie w siebie pastą do butów, żeby zdecydować, to mniej więcej w tym roku będzie trochę bezpieczniej, ale też będzie porównywalnie. Ale będzie trochę więcej chodzenia, bo chcemy być zdrowi. Tak. Dobrze, w takim razie, pierwsza kategoria, najważniejsze wydarzenie w anime, nie, najważniejsze wydarzenie w ogóle tego roku. Przepraszam, zapomniałem. Otóż e, nie, myślę, że będziemy się zgodni w tym, chyba, że Madzia chce coś e, Ale powiedzieć. jeszcze nie wiem, z czym mam się zgadzać, więc... E, no to myślę, że powinna się jako pierwsza no, Nie zaczną. wiem, nie, no zacznijcie, zacznijcie bo, bo ja tak nie, ja nie lubię zaczynać. No to najważniejsze wydarzenie roku 2016 to... I kto teraz zaczyna? To, David Bowiesman. Tak, tak, zdecydowanie. 10 to stycznia jest... 2016 roku. To jest rozmawiam. mój ulubiony wokalista, robiący ani eee, songi. Niestety już go z nami nie mam. piosenkarz, kompozytor. Autor Zdążył tekstów. jeszcze po śmierci nie nagrać opening do Last of Hated Vixels. Tak, cieszy mnie też ten gościnny występ w Dodo, gdzie... Producent muzyczny, aranżer, a także aktor. Aktywny w przemyśle muzycznym od 1962 roku. Był również malarzem i kolekcjonerem sztuki, a jak wiemy, malarze, tak jak pewien słynny wiedeński akwarelista, to najwięksi ludzie w historii. Jak on wybudował sobie pomnik jako malarz? Dokładnie. Namalował akwarelista, sobie pomnik, który Małim. wybudował wcześniej swoją muzykę. Każdy malarz. Głównie Jan Dokładnie. Więc... Ja sądzę, że powinniśmy tym oto po podcastem złożyć hołd Davidowi Bowieemu, Tak. Bo już za 10 dni będzie pierwsza rocznica jego śmierci. Żegnaj, David. Żegnaj. Żegnaj. Dobrze, i ten, teraz... I żeby oddać mu hołd, możecie obejrzeć wszystkie bajki zrobione przez David Production, które założył David Bowie. Dokładnie, i musimy wam powiedzieć, że to jest wyzwanie, ale warto się go podjąć. Dobrze. W takim razie, e, myślę że tu wszyscy się zgadzamy, Nie ma, to nie ma jest miejsce na żarty, tak, śmierć to poważna sprawa, więc przechodzimy do najważniejszego wydarzenia w anime. W, w naszym... w anime, w rynku, w, bajkowie, tak w zwanym. bajkowie, w bajkogrodzie, w bajkogrodzie, w którym wszyscy jesteśmy sobie arystokratami i nie ma komu robić, więc całe społeczeństwo jest zjebane, dobra. W takim razie, może Lesiu, jaka, jakie jest największe wydarzenie Bajkogrodu w tym roku? Najważniejsze wydarzenie Bajkogrodu w tym roku to zapowiedź serii Anime Little Witch Academia TV na styczeń 2017. Tomaszu? No ja nie mogę się niestety zgodzić. Największym wydarzeniem jest to, że nie, do, dalej nie wydano trzeciego sezonu Spice and Tomku. <grym> Tomku, Tom, <grym> to trochę tak... Hardo poleciałeś, nie wiem czy jestem w stanie to przebiegać, nie wiem, bo um, ja to robię bardzo na spontana. Madziu, co, ma... Właśnie, jak, co sobie uważasz? Właśnie nie, próbuję bo ja jestem totalnie nieprzygotowana. No, no bo tutaj to jest spontaniczny, to jest spon spontaniczny podcast, bo to trzeba odpowiedzieć z głębi serca, a nie jakieś tam wyliczone odgórnie linijki i tak dalej. Dokładnie. Człowiek nie jest tylko cyferką w tym społeczeństwie. Króleta jest moje, bo... Tak, w Bajkogrodzie każdy bo... jest równy, a każda opinia jest bo równa. Bo ja, ja część swojego serduszka daję Lesiowi, część swojego serduszka daję Tomkowi. Kurde ciężko jest. Czy mam być hipsterem, czy pójść w Twoje którąś spotka. stronę. Wybierz bo... swoją. Wybierz swoje <śmiech> przeznaczenie. Szamanów królem bądź. Królową. Wolę, jak król Jadwiga. Eee... Tak jak królem roka był David Bowie. <głos> Królową. <głos> Królową. Okay, co się ostatnio działo w świecie anime? Szybko, szybko. Eee... Wyszło anime Nie. Owęcz. O, drugi sezon <głos> Okej okay, sensem brzmi dobrze. Co? To? Nie wiem, to było pierwsze no co, tak, co co, to jest co przyszło podcast, mi do głowy, tą... więc spontanicznie, I... tak? Czy, wycho ale wychodzi, czy wychodzi drugi song jak Sanson Ja tam widziałem, że nie wychodzi. Ale, jak jest no, zapowiedziane. Ktoś tu mówił, że to jaszy Podcast i poszedł nie szkalować no, inny... No, poza tym to jest podcast spontaniczny, nie, nie, nie miałam czasu na zastanowienie się i trzeba było być hipsterem, więc... proszę nie szkalować. Mogłaś zagrać to lepiej, Madziu, mogłaś powiedzieć o tym trzecim Kodgisie, no ale... Ale nie można mieć wszystkiego. Jestem no cóż. dumny. W takim razie pozostało na mnie a, ale niestety nie mogę zgodzić się z żadnym z was, ponieważ to właśnie w tym roku Yen Press zapowiedział wydanie Mursilago na zachód. <śmiech> Kurde, to jest pierwsza, pierwsza Dobrze, topka i już za I dochodzimy do tego momentu. Tak, nie druga. Druga. Najważniejsza, no, ale pierwsza to najważniejsza jest jednogłośnie... informacja tego roku wydarzenie. Jest, nie, nie. No to dobrze to w takim razie Lesiu, Musimy ustalić. Moment, ale musimy jeszcze ustalić co jak wypada. Sądzę, że tak. Cyferki czerwone i niebieskie dla cyferek to jest twoje. Tak, moje jest, kiedy wypada czerwone i niebieskie cyferki. Dobrze. W takim razie czerwona cyferka i niebieskie. Niebieskie animacuri jest twoje. Dobrze. Niebieskie animacuri jest moje. Czerwone Anacuri i niebieska cyferka y, jest y, tomka. tomka i dwa animacuri to y, jest Magdy. Tak y, więc y, na na następuje zwolnienie blokady. Ja bym to nagrał, żeby to nie było, że oszukane. I, zo I zostały i kości zostały rzucone. Dobrze, idę, idę sprawdzić teraz ten zaawansowany. My to też zaawansowany sposób będziemy przeprowadzać losowania. Ja coś czuję, że Zubek może trochę naginać w wyniki. Bo tylko on ma do nich problemy, wgląd. Problemy do do, do łazienki wpadło. No, dobrze. Jest, jest jedno, czerwone, jedno czerwone cyferki. Jest czerwona cyferka. Czerwona jaka I jest niebieska cyferka. I niebieska cyferka, to znaczy wygrało moje. To znaczy, że wygrałeś. Wygrałem to. Czyli oficjalnie najważniejszą informacją w bajkowie w roku 2016 Zostaje adaptacja TV Little Witch Akademii na styczeń 2016. Uh -oh. Dokładnie. W takim razie. Uh. Jej. W takim uh. razie przechodzimy dalej. To, to, a, um, kolejną kategorię. Taka widownia, taka przelatująca taka fala. Uh. U, a, a, u. a jak takie psy. A, u. E, dobra. W takim razie lecimy dalej. Następna kategoria. Największe zaskoczenie tego roku. Na, niech swoje typy poda po raz pierwszy na tym podcaście w tym roku. Tomasz. Największe zaskoczenie. Czyli bajka, która najbardziej mnie zaskoczyła. Tak? Tak, pozytywnie lub negatywnie, jak chcesz. O, dobrze, dobrze. Nie, nie będę jednak kucykiem jednej sztuczki i nie powiem, że zaskoczył mnie po trzeciego sezonu Spice and Wolfa, tylko zaskoczyła <laughs> mnie najbardziej Konosuba, że wow. się udała. Po, powiem Ci, Tomku, yy, że zaskakująco się z Tobą zgodzę, ponieważ jak ktoś może powiedzieć, Ale pamięta... to jest ta, nie, nie, to jest ten moment, gdzie słuchaj zrobił taką przerwę, jak była na przykład w milionerach robił Hubert Urbański, Tomku sam... <grymne> Powiedzmy, że z tobą się zgodzę. <grymne> Dokładnie. To prawidłowa odpowiedź. Dlaczego się zgodzę? No, mianowicie, e, jak ktoś może pamięta, są takie sławne e, naszego znajomego spycha 91 bardzo dobry kanał na YouTubie, tylko nie się ma krapy. E, są takie sławne filmy, które e, są zapowiedziami sezonu. E, I tam... Gdzieś pod koniec 2015 roku zostaliśmy zaproszeni. Ja wtedy wziąłem w tym udział i dostałem do opisania Konosubę. Taką śmieszną adaptację nowelki o przeniesieniu się do innego świata, którą bardzo, ale to bardzo mocno mm, zhejtowałem w tym opisie i do dziś żałuję, ponieważ yy, no cóż... Zaskoczyła mnie, zaskoczyła mnie bardzo, przepraszałem ją na podcaście wielokrocznie i przeproszę jeszcze raz, bo to wyszła z tego naprawdę bardzo, bardzo dobra seria. Co macie no, ja do dodania, może macie? zgadzam się tutaj z panem Zupkiem i z panem Tomkiem, ponieważ czytając nie tylko opis, ale i no, oglądając pierwszy, znaczy włączając odcinek było takie no okej, okay, lećmy z tym koksem, miećmy to za sobą, a później okej, okay, dajcie mi kolejny odcinek. Mm. No cóż, jest trzy do jednego, nawet jeśli Lesiu wybierze coś innego, więc teoretycznie, Lesiu, twój głos nie jest ważny, ale pozwolę ci go jeszcze wyjawić. Och, dziękuję bardzo. W normalnych warunkach i tak bym nie odpowiedział Konosuba, więc w tych również tak nie odpowiem i chcę wyjść po prostu na hipstera, ale tak naprawdę... Nie, wy, nie wyjdę na hipstera, bo każdy wie, że największym zaskoczeniem roku jest Oculty kto go oglądał. Jak no, to? ja jestem w stanie. wszystkie przy, przy, pozytywne wiadomości, recenzje. że kto go oglądał, ten wie. Przecież wszystkie pozytywne recenzje Chaos Scheda wskazywały na to, że taki Ocult Ignite będzie najlepszą bajką, jakiej możemy się podzielić. Tak, podzielać. zważywszy, że, te, że autor ma na swoim koncie takie hity jak Robotic Notes i Chaos Head, można było naprawdę zakładać, że Ocult Ignite będzie jedną z najlepszych bajek tego roku. Mając takie, tak bogate portfolio, można naprawdę, nawet nie wiem w ogóle, jak można mi przejść przez głowę, śmianie się w tej serii przy zapowiedzi uspycha, mówiąc, że będzie przeciętniakiem od twórcy Chaos Heada. No po prostu, no przepraszam... Ja ja tu, rozumiem. ja tu przepraszam bardzo to ewidentnie widać, że ja miałem jakiś brak elementarnej wiedzy o poziomie tych dwóch tytułów i no zdecydowanie popełniłem błąd, miała kulpa i w tym momencie muszę powiedzieć, no jednak Occulting nine mnie zaskoczył, choć prawdopodobnie wszyscy wiedzieli, że będzie dobry, bo oni nie zrobili takiego błędu, żeby skreślić tą pozycję przez jakieś tam y, moje dopatrzenie się jakichś błędów w tak dobrych pozycjach jak Robotic Notes i Chaos Head. Więc Occultic Nine najbardziej mnie zaskoczył w tym roku. Dobrze. Okej, okay, ale twój głos, jak mówiłem, nie miał znaczenia, więc wygrała Konosuba. Jej! Jej! Ale to musisz oficjalnie powiedzieć. A kategorią. więc w kategorii. Największego zaskoczenia roku 2016 w Bajkogrodzie. Niespodziewanie, ale jednak zmiażdżącą przewagą 3 do 1, czyli 75% posiadaniem głosów. Wygrała... Posiadaniem piłki. Konosuba. No. Okej. Okay. W takim razie przechodzimy dalej, a kolejną fascynującą kategorią, niespodziewaną, takiej, której nie ma nigdzie indziej i jeszcze żadnego takiego rankingu najprawdopodobniej nie widzieliście i nigdy już nie zobaczycie, a przynajmniej do następnego roku. Jest najlepsza postać tego roku. To może Zupku, tym razem ty zacznij. Eee, bardzo bym chciał, ale ponieważ moja odpowiedź będzie bazowana na waszych, bo absolutnie nie mam na to żadnego pomysłu, Chciałbym, żeby zaczął ktoś inny. Zupku, musisz jako prowadzący wziąć to na siebie. Wezmę to na siebie. Dobrze, w takim razie, jeśli muszę to wziąć na siebie, to przydałby mi się jakiś random. Najlepiej ee, random, random, random, random. Pomyślmy, anime, anime seasonal. Kliknijmy w jakąś serię. Jaką, jaką serię ja lubiłem w tym roku? O, to ja w takim razie zagłosuję na Reigena, jako że jest... Nawet nie musiałem tego szukać. Jako że Reigen jest jedynym prawdziwym dorosłym, jest tą osobą, która trzyma wszystko w szachu. On jest tym, który wie co robić i wie kiedy robić. Który nie, nie załamie się, zawsze zareaguje w danej sytuacji i zawsze wyjdzie mu to na dobre. Nieważne, czy ktoś ma supermoce, on jest po prostu dorosły i on pokazuje, że bycie dorosłym to ciężka praca. Że z, z dorosłością idzie wielka z, odpowiedzialność. Z dorosłością idzie wielka odpowiedzialność, a jak wiemy, z wielką odpowiedzialnością idzie również wielka moc. Ale z tego wybrnąłem. A To może okay, ma... Piękna ma przemowa. Ok, Oczywiście jest Alfa Omega Nowa z Uczu Patrolu Luka. Oj, coś czujesz, że Sowa pójdzie w ruch w tej kategorii <laughs> również bo to wszystko zależy od ciebie w tym momencie dobrze, więc czyli teraz no ja muszę wziąć to na swoje barki i odpowiedzieć najbardziej oczywistą rzecz, gdyż przy, mówiąc tak chciałbym wyjść na hipstera, jak zawsze próbuję nim być, niestety w tym roku, patrząc po prostu przez fakty, bo to jest obiektywne teraz, to nie jest, że subiektywna, opinia to jest w obiektywna ocena tylko jedną postać z bajek które pojawiły się w tym roku miałem przez jakiś okres czasów swoich ulubionych na serwisie MyAnimeList. No i było tam postacią Megumin z Konosuby, co siłą rzeczy nie pozwala mi nie powiedzieć, że była najlepszą postacią w tym roku. Więc mój głos idzie na magię eksplozji. Głosuję za sztuką. No to czuję, że jednak Sowa pójdzie w łuch, bo przecież najlepsza postać musi mieć czapkę, czyli fajny design, i musi być fajny charakter, czyli być Czuni Magiem, czyli myślę, że Megumin wygrywa, więc... Sowa nie musi być. Więc Sowa może pójść w ruch do szafy. Czy gdzie tam Widzę, że dzisiaj jest trochę Hubert Urbański. No powiem, że nie jestem absolutnie zawiedziony tym wyborem i... Ja również nie żałuję, że przegrałem. Dobrze. Oczywiście przypominamy, że jak według zasad z zeszłego roku, jeżeli czyjaś argumentacja... -y. Jeżeli... <grymne> jeżeli... Możecie wysłać Numer Możecie <grymne> wysłać smsy pod numer 0417 pod, o treści wybór, postać, kropka, A Groupson, b TV. c. No ale przypominam, jak było w zeszłym roku, każdy po usłyszeniu argumentacji na osobie może zmienić swój typ. Więc to jest ważne, żeby potem nie było żadnych bijatyk. To ja mogę zmienić swój typ na Megumin. Nic to nie zmienia, ale będę czuł się z tym lepiej. To, to Dobrze. ja nie zmienię, tak. bo całe o, życie o, o, na przepale. Idzie z innymi. Da, całe życie na przepale. Dobra, w takim razie. Wielokrotnie zapewne słyszeliście o parach roku, o najlepszych paringach, o ale najbardziej romantycznych zupku, związkach. O królach rzeczy, balu. O królach balu, o królach Król Król lodu, o królach rzeczy. soli. Oficjalnego potwierdzenia, że postacią roku według podcastu logia zostaje Megumin. Dokładnie. Sobą. Ale tak tak jednak to wy decydujecie, jest... Bo... przyjdzie do następnej rundy. <laughs> Dobrze, w takim razie w następnej rundzie, jak wspomniałem, wielokrotnie słyszeliście parę roku, ale taka para, jaka ja jest tutaj, jest tu parno i gorąco przez tą całą ekscytację w całym naszym studiu. Aż musiałem przebrać się w piżamę. Normalnie tak jest i przykręcić kaloryfer. Tak więc tutaj nie jest to tylko para, nie jest to tylko duet, ale może też być również grupą roku. Nie musi być to para romantyczna, mogą być to ziomeczki, mogą być to nieziomeczki, może być to grupa ludzi. Ci ludzie muszą być tylko związani ze sobą w jakikolwiek sposób, ale jeśli chcecie powiedzieć całe miasto z Durerary, to nikt wam nie broni powiedzieć całe miasto z Durarary, bo wszyscy żyją w tym mieście i są ze sobą związani. a, a dzielnica jest mała. A dzielnica jest mała, dokładnie. No tak, w takim razie, dwie. na najlepszą grupę duet roku, tym razem już musi rozpocząć Magda. Kurde. <śmiech> Kurde, dobra. Dramatyczna -tak. cisza. I tu znowu milionerzy w Ostatecznie? Może chcesz skorzystać z koła ratunkowego. Uwaga, czas płynie. Już minęła połowa przeznaczonego czasu na odpowiedź. Madziu, czy potrafisz się zdecydować? Możesz dokupić dodatkowe minuty wysyłając SMS-a tak, przypominamy o jeszcze dwóch kołach ratunkowych, które ci pozostały telefonie jeżeli... do przyjaciela oraz odłączeniu się z, z, z dzisiejszej halo, transmisji halo. Odbi jeżeli chcecie zwiększyć czas Magdy możecie wysłać Magdy sms smsa. od numer 0417 Odpo pisząc w nim Madzia, odpowiedz te, te, te, te, te boję, no faktycznie mnie nie słychać, czy zówek wszedł byś się poziom hardkorstwa Trrrr, czas upłynął. Uwaga, Madziu, jaka jest twoja <głos> okay, odpowiedź? To, to, ponieważ ja liczę to osobno, bo czemu nie, bo mogę, to najlepszym y, duetem tego roku będzie... Dobra, niech będzie Jurio i Otawek z a najlepszą grupą to Space Patrolowcy z Uczono Patrolów. A co wybierasz ale, do. Ale tylko jedna rzecz może wejść, ja, ja, ja duety, która udział I, i wtedy... w losowaniu między naszą czwórką. No. Tylko dobrze. jedna rzecz może wejść. Tak, tylko jedna rzecz wchodzi. Nie możesz odpowiedzieć, no, a dobrze, i C, wybrać jedną z czterech. Dobrze, w takim razie. No ja odpowiedział jest Paring your Nice. Tu, tu, tu, tu. tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu. Dobrze, Tomku. Tak, w zeszłym roku wybór był prosty. Mieliśmy absolutne duo I w tym roku absolutnym duetem jest Adachi i Muranushi z www.working, bo tak. Tomek no. postawił teraz wszystkich pod ścianą tym wyborem, A, więc postawił. co odpowie Zubek? A ja odpowiem, że co, jak co, ale jest jedna seria, którą widzieliśmy wszyscy, i jest tam najbardziej niedoceniany paring tego roku. Mianowicie ten paring to dziewczynka i, uwaga, co to będzie, co to będzie, dziewczynka i jej Jerzyk. Ponieważ <suszel> jest to Hifumi i jej Jerzyk z Newgate'em. <suszel> o, Jezu. I to jest moja odpowiedź. I teraz zdropowałbym mikrofon, gdyby nie to, że stoi na tej statywie i skleiłem go w zeszłym tygodniu i nie chcę, żeby się zepsuł. Dobrze, w takim w razie tym, co odpowiedź? W tym momencie Lesiu. jestem pod niesamowitą presją i wybiliście wszystkie moje karty z ręki i muszę zmienić swój wybór, który pierwotnie miałem w tym miejscu umieścić albo, żeby to głupiej brzmiało, w tym miejscu umiejscowić. Więc pod presją, jaką wywołały na mnie te odpowiedzi, zdecyduję się, że przytaknę pomimo wszystko i mojej niechęci Zupkowi. A, ja korzystając o... z, klama, z zmiany może... głosu po innych głosach, oddaję swój topór też na Pana Jerzyka i dla Hifumi. A, Więc. Czyli jednak to była ta, ta... Już mój rzut na charyzmę został wykonany tak dobrze, że odwołał rzut sową. Ach. Na szczęście sowa znowu Na... może odpocząć. Musiałem się w jeszcze tym nie pozwie. Musiałem w tym miejscu zreflektować się, gdyż miałem przygotowaną odpowiedź yy, bra, bra, brat i siostra z Chibi w Qualidei Code. Jednak Zubek wybił mi ten argument z ręki swoim pociskiem Nigdy, nie, nie argumentu. Zubeczka 13. Kolcem jeża. To był jego pocisk argumentu. To był jego power. To był jego pocisk argumentu, to była jego Ronpa. To był nasz i Dangan. Dobrze. Czy Madziu, chcesz coś dodać? Jestem zadowolona, że taki dobry paring wygrał. A, dobrze. Madzia przyjęła swoją porażkę ja, Like Pro. Dobrze, w takim razie przechodzimy do coraz, coraz lepszych, coraz ważniejszych kategorii, ale dalej tych zwykłych, czyli opening roku. A to już zawrze, tu już zawrze, proszę Państwa, tu będzie naprawdę ciekawie, ale zanim podamy Wam nasze propozycje, co wy typujecie? wyślijcie SMS-a na numer 0417 o treści opening. oraz tytuł bajki, wysyłając SMS-a na numer 0417 opening. nazwa openingu. Dobrze, w takim razie wracamy po krótkiej przerwie. Po krótkiej przerwie witamy nas, Was w naszym studiu, a teraz oddaję mój głos Lesiowi. Lesiu, jaka jest Twoja top, topka muzyczno-wizualnych doznań w tym roku? Właśnie, tutaj jest najważniejsze, że biorąc pod uwagę opening, nie możemy zbić tego do takiego prostego wyboru jak zdecydować się na temat jakiegoś, jakiejś muzyczki, która nam się podoba gdyż to nie jest w ogóle w kwestii tworzenia wspaniałych openingów udowodniliśmy to naszej zeszłorocznej topce, która nie mam pojęcia dlaczego wyglądała w ten sposób, jednak ona była obiektywnie i to jest obiektywnie najlepsza bo tak wyszło. I w tym roku również musimy w ten, tymi kategoriami i pozbyć się, gdyż muzyka jest maksymalnie obiektywną dziedziną sztuki musimy się pozbyć własnych preferencji i musimy sobie powiedzieć szczerze prawdopodobnie w tym roku nie było żadnej serii która mia miała czwarty sezon, do której robili opening wszyscy pozostali wokaliści, którzy robili do trzech poprzednich sezonów. I tą serią jest Jojo's Bizarre Adventure, Diamond jest niezniszczalny i opening Great Days, który brzmi w ostatnim odcinku i jest śpiewany przez wszystkich wokalistów, którzy mieli okazję śpiewać utwory do Jojo, czyli mamy do czynienia z całym Jostars, mamy do czynienia z D.U., mamy do czynienia z Battą oraz oryginalnymi wykonawcami. To jest po prostu ten performance, którego potrzebowaliśmy. Dodatkowo ten opening ma cztery różne wariacje i to jest chyba kluczowe tutaj, gdyż jeżeli wybieramy opening, to ten opening musi być w pewien sposób elastyczny, musi się dostosowywać do tego, co widzimy na ekranie, więc jeżeli weźmiemy takie JoJo i mamy pierwszy opening, potem drugi który się nie zmienia nieznacznie, ale dodaje nowe elementy, poprawia się, jest coraz lepszy. Choć i tak, zaczynał z bardzo wysokiego stadium, potem zmienia się jeszcze, przez to, że ukazuje nam moc antagonisty, co już jest swego rodzaju wizytówką standów w Jojo i standów antagonistów, ostatecznie zostaje śpiewany, oddając jakby całe dziedzictwo poprzednich sezonów Jojo, to jest właśnie opening, który muszę zdecydowanie przyznać, że w tym roku nie miał sobie równych i mój głos idzie na ostat opening z ostatniego odcinku, czyli Great Days z Jojo's Bizarre Adventure Diamant jest niezniszczalny. O Jezu, cóż za przemowa. Czy przytaknie Ci Tomek? Tak, no có cóż to byłby za rok, gdyby openingiem roku nie był opening Jojo. Także mm. mój głos też idzie na Great Days. Z... Czy znajdzie się Jojo. linia oporu w postaci Magdy? Y w sumie to... Chciałam dać co innego, ale stwierdziłam, że Lesiu tak się postarał, że no... wzruszyłam się tutaj. Więc... I też zagłosuję na Jojo. No cóż, a ja się wyłamie, jako że nie jestem fagiem, aż tak. Ja I... też nie. Pomimo tego, no, że. No, naprawdę... powiedziałeś, powiedziałeś to akurat na podcaście, na którym przecież wszyscy widzieli czwarty sezon Jojo. Dokładnie, każdy go widział, każdy zna, ale każdy zna fabułę. Każdy zna karetkę. Każdy zna. Tak. Nawet David Bowie. Nawet David Bowie poznał ją bardzo dosadnie. Nie, niemniej jednak, w, mojej, w moim serduszku, jak i też, tak starałem się podejść do tego obiektywnie. Tak nie mogę wyjść ze swojego normictwa. I tutaj w najlepszym openingu roku postawiłem wszystkie swoje pieniądze na opening do Mob Psycho ze względu na to, że pomimo bycia jednym z wielu, których po prostu, które po prostu sobie zgrałem, których słuchałem, które muzycznie bardzo mi się podobają, które, wykona, które są wykonane pod serię oczywiście, to warstwa wizualna jak najbardziej warstwa wizualna, która nie dość, że bardzo pasuje do muzyki, to też pasuje zupełnie do serii, do tego jaka ta seria jest dziwna, tak, do tego nietypowego nietypo, nietypowych jej wizualiów oraz tego co się, dzieje, co się dzieje w tym czasie na ekranie, te wszystkie zmiany, to jak się kulka ta kulka mięsna zmienia się w twarz, twarz zmienia się w maskę to wszystko tak Fajnie płynnie przechodzi ja naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem tego openingu, bo jeśli coś jest zrobione artystycznie i to w ten sposób, że jestem w stanie to docenić, to albo jest zrobione nieartystycznie, albo naprawdę dobrze artystycznie. jestem za tą drugą, za, za tą drugą opcją. No, I, i to jest tak z mojej strony, ale to już była mowa przegranego, ponieważ no cóż, nie doścignę niedoścignionego George'a Więc. W kategorii openingu roku wygrywa opening czwartego partu JoJo. Opening z ostatniego odcinka. Gratulacje. Gratulacje, Gratulacje. tak. Gratulujemy wszystkim wokalistom, ale to już dopiero... Wy nagrodę wyślemy do Davida Bowie'ego, gdyż, tak, to jest, no gdyż no wiadomo, David że production, David to... Production. No. Tak. Dobrze. W takim wypadku przechodzimy dalej. Przechodzimy dalej, a... Naszą kolejną kategorią analogicznie jest ending roku. W endingu roku w takim razie poproszę o wypowiedź, Tomka. To ja tutaj wiem, że jestem na przegranej pozycji i prawdopodobnie żaden z następnych głosów nie padnie tak samo jak mój, ale ending znaczy panki series Senki Thank you no Alderamin, jest moim zdaniem najlepszym endingiem w tym roku. Dzięki piękny Tłumuzycznemu, tłu muzycznemu, które jest grane na pianinie oraz wspaniałemu wokalowi kupił moje serduszko od pierwszych odcinków tej bajki. Tak znaczy że... bajka również kupiła tak twoje serduszko. No od pierwszych odcinków nie, ale późniejsze były naprawdę dobre. Także oddam, oddaję głos na Alderamina, a na, na co oddaję no, głos ktoś następny, panie podwodzący, proszę zadać pytanie. No ja tutaj na wielokrotnie już pojawiającą się w tym podcaście może nawet aż za dużo, ale e, mam nadzieję, że nie e, na Konosubę, ponieważ e, co jak co, ale sam pacing tego endingu, bo to niby to są te takie kadry, które są statyczne, tak, i, i, i sobie przelatuje ta muzyka w ogóle muzyka jest prześwietna, ale jak można zauważyć, to te bardzo często się wybiera raczej, naj, najczęściej wybiera się openingi, endingi na podstawie tego, że najpierw, najpierw muzyka, która jest super, a później jak wyglądają tam te wizualia, tam ze sobą można porównywać. Aczkolwiek ja powiem, że jest to po prostu niebywałe w jak spokojny nastrój to potrafi wprowadzić te, te właśnie statyczne kadry które normalnie irytują po prostu, albo irytują albo na nie nie patrzysz, bo nie ma po co bo są nużące, tutaj wprowadzają cię właśnie, nie nużą, a wprowadzają cię w taki wewnętrzny spokój kiedy po prostu sobie oglądasz i masz ochotę zwolnić, przystopować na chwilę był taki moment, pamiętam, gdzieś w, gdzieś w zeszłym już roku, ponieważ no w sumie jeszcze w tym ale e, był taki moment jeden, kiedy jechaliśmy sobie w parę osób samochodem i jechaliśmy do naszego pięknego mieszkanka i przejeżdżaliśmy akurat przez e, taki fragment Wrocławia gdzie e, z jednej strony był park, z drugiej strony był park i nagle wylosowało nam ending Konosuby jako, że było jeszcze ciepło mieliśmy uchylone okna i w tym momencie nikogo, Lesia w ogóle nie korciło na to, żeby Przygazować, żeby jechać szybciej. Nie. Zwolniliśmy, jechaliśmy przepisowo i cieszyliśmy się. Cieszyliśmy się przez te chwile życiem, cieszyliśmy się pogodą, cieszyliśmy się otoczeniem. Zauważyliśmy, zauważyliśmy to wszystko, czego nie zauważamy w pośpiechu dnia, yy, zwykłego dnia, tak dnia poprzedniego. I myślę, że ta muzyka, muzyka z takim przesłaniem która jednocześnie tak dobrze komponuje się z czymś takim prostym, jak te pokazane tam kadry, to jest naprawdę coś, co zdarza się raz raz na długi czas i coś, co trzeba doceniać. Y to jest tak piękny wywód, że aż naprawdę pęka mi serduszko, żeby przyznać, że nie mogę się zgodzić z tą odpowiedzią. O nie. Gdyż y zważywszy, że musimy jako najbardziej obiektywne, i to jest słowo kluczowe, obiektywne źródło informacji w tego typu rankingach Muszę powiedzieć, że najlepszym endingiem w tym roku, jeżeli chodzi o warstwę audiowizualną Jest ending serii Flip Flappers Gdyż może sam utwór jest oczywiście jednym z najlepszych utworów w endingu w tym roku To... Wizualnie to, co zostało zaprezentowane nam przez Studio 3Hz, to jest coś wow, kiedy mamy yy, na samej górze, a właściwie przez pół ekranu w górnej jego części, piękne, rysowane i stylizowane wręcz obrazy, bo o, obrazą byłoby powiedzieć, że ten obraz nie jest yy, obrazem, to w dolnej części mamy taką normalną animację, która idealnie odnosi się do tego, co przedstawiam nam górne kadry, tylko że w sposób taki komediowy, taki luźny. I tutaj mamy takie jakby podwójne spojrzenie na ten ending. Góra jest taka niespokojna, tam są wizje, takie nawet można powiedzieć, że z bajek braci Grimm. A na dole mamy takie oderwane, takie przyjemne postacie, przedstawione w sposób taki rysunkowy, bajkowy, animowany, bo anime to również bajki. I właśnie to połączenie tego z muzyką, która no do serii pasuje idealnie, bo jeżeli twój tytuł to Flip Flap, Flip Flap w serii Flip Flappers, więc tak, mój głos, jeżeli o to chodzi, idzie na właśnie ending Flip Flappers w tym roku. Hmm. No cóż, jakbym oglądał Flip Flappers, to na pewno w jakiś sposób bym mógł się z Tobą zgodzić, ale niestety ja odpadłem na ostatnim, ostatnim sezonie dosyć strogo. Co będzie wychodzić coraz częściej, ale cóż, w takim razie przechodzimy do Magdy. Madziu, Madziu czy tak. Magdzia mnie słyszy. Dobrze, w takim razie Madziu, opowiedz nam o najlepszym endingu, jaki zdarzył no, Ci się w Mimo, że wiele osób spodziewa się, że będzie to ending Pokudę, ale nie będzie nił. I. Dlatego, że Magda w końcu dorosła e, i, nawet powiedziała, nie tego i powiedziała sobie, na nosny powiedziała to sobie. I powiedziała sobie Najlepszy utwór no, Sayuri najlepszy to, Rampokita, utwór nie to Rampokita. Nie będzie już lepszego. Ending Rampokita. Powiedziała sobie, że jest dorosła, wyrosła z Sayuri i teraz no. tylko Rakugo. Ale stwierdziłam, że wizualnie tak średnio mi się on podoba eee, więc głosuję na ending Luluko O, czy o. to czy to oznacza I zwolnienie z z z maszyny ma duel. <gry> <gry> ok w takim razie e, cyferki i cyferki to Tomasz e, cyferki na niebieskim i e, ani jeden na czerwonym to Lesiu ani jeny na niebieskim i cyferki na czerwonym to ja i Ani jeny, Ani jeny to Magda. Uwaga, uwaga, maszyna l... losująca jest przygotowana do zwolnienia i następuje zwolnienie maszyny losującej. Co teraz się okaże? Co to będzie? Co to będzie? Uwaga. Sprawdźmy. Dwa ani jeden. Magda o, wygrała! Gratulacje! U. Gratulacje! W takim wypadku yy, mamy, mamy najlepszy ending tego roku. Widocznie ten, kto mówi najkrócej, Pani. musi wygrać. Yy, szczerze mówiąc, mówiłaś tak krótko, że już mi wypadło z głowy, co powiedziałaś. Nic powiedziałeś. sobie wielkiego, oprócz tego, że głosuję na Oczupatrológ. O! Właśnie o to mi chodziło bo w tym podcaście wszyscy się słuchamy wzajemnie i to był zwykły przypadek. Gdyż ponieważ oficjalnie endingiem roku według kanału Animelogia Melogia jest ending People Uczu Patry... Passwords uczy patroluluka. Dokładnie. Okej, okej, okej. A zapomniałem wspomnieć o takiej specjalnej nagrodzie pocieszenia ode mnie, ale myślę, że od was również będzie. Mianowicie, jeśli chodzi o kategorię tylko muzyczną Yy, chociaż, chociaż nie, myślę, że myślę że to może się jednak yy, zaliczyć do innej kategorii. W takim razie nie, w takim razie wycofuję, to dopiero później powiem o co mi chodziło. Yy, więc przechodzimy dalej, dalej, a dalej, dalej jest scena roku. Możliwe spoilery, uwaga, uwaga, uwaga. A więc scenę roku, scenę roku pochwali się teraz może yy, Tomasz. Sceną roku. Sceną? Dobrze. Dobrze. Jak wiadomo, ten rok w tym roku nie było za dużo. Ten rok scenami stał. Scenami stał, było wiele scen, ale to w przyszłym roku franczyza Fate'a dostaje wiele adaptacji. Jednak prawdopodobnie najlepszą sceną z animowanej wersji Fate'ów będzie scena z roku 2016, gdzie Shiro walczy z Gilgameszem na wodzie w Keijo. To jest moim zdaniem najlepsza animowana scena tego roku. Pojedynek dwóch archerów strzelających do siebie z Bramy Babilonu. Jeden fałszywy, drugi prawdziwy. Kto wygra, kto przegra, tego dowiecie się, jeżeli obejrzycie to anime. Także scena Dobrze. z Keijo. W takim razie Madził. Kurde. A, a, a, a kurde, też, kurde, też, kurde też chciałam Keijo. Też fejty. Też chciałam fejta, a teraz nie mogę powiedzieć o tych tyłeczkach. Aaa! A więc więc.. Tik tak, zegar tyka. Ale to jest, to jest bardzo duża presja. Ja nie, jestem, nie wiem czy jestem gotowa na taką. O, o to chodzi. Tu właśnie trzeba. tu właśnie trzeba pod presją, bo tylko wtedy wyniki są z głębi serca. Okej, okay, to ja zagłosuję, Płownie? ponieważ.. Yy, było smutno, bo Zubek tak ładnie mówiło o peningu mowa. Ja zagłosuję yy, na najważniejszą walkę dorosłego człowieka. Okej. Okay. Czyli wa walka dorosłego reigena z czuni złym klołem. E, Okej. Okay. W takim razie moja scena moja scena jest czysto subiektywna i nie zgadniecie, to po raz kolejny będzie gate. Bo jako że w zeszłym roku były to, znaczy bodajże w zeszłym roku były to Walkirie, tak? tak, W tym roku cały czas w moim serduszku, znaczy może nie cały czas tam było, ale jak pomyślałem o najlepszej scenie to mi się to od razu przypomniało. Mianowicie jest taka scena z ataku na, na stolicę. I e, tam wiadomo, są ci, ci wszyscy komandosi, tak te siły, e, sił, siły, jakieś tam specjalne, i tak dalej. Oni na początku roku. Uwaga, wszystko. spoiler: Zubek w przyszłym roku wybierze Jodzuseńki. E, oczywiście, że tak. Ja <grym> oczywiście, że, że w przyszłym z, roku wybierze Jodzuseńki. Nie, nie padł jednak na IZT, ale. E, nie, nie, nie, na IZT mniej, ale e, jest tam po prostu taka scena, gdzie e, e, ponieważ jestem, jestem zjebany, i w ogóle. To e, oni ich tam po cichu e, rozwalali, tutaj jakieś snajperki, tu coś. I między innymi było coś takiego, że było dwóch gości, jeden z takim tym, z tą taką lurnetką do namierzania laserowego, gdzie namierzyli jakieś takie stajnie e, tych tam małych smoczków, na których latali, czy tam Wyvern, czy żołnierze imperium. I to wyglądało jak taka wiejska, wiejska staj, stajenka, i generalnie nagle tam tak. Siedzieli i nagle dup walnęła w to rakieta i to wszystko wysadziła i jeden, i ten, i jeden zareportował do bazy, że yy, wrogie lotnictwo zostało zdjęte i po prostu tak bardzo mi się podobała ta scena, a jeszcze akurat jak to oglądałem to było, było, był jakaś wielkanoc czy coś w tym stylu i akurat za mną jeszcze stał mój ojciec i mi się też ta scena podobała, więc to już w ogóle stwierdziłem, że jest super. Więc tak, więc, więc wybieram wybieram tego bywita. W takim razie... A w przyszłym roku jedżosęki. Tak, w przyszłym roku jedżosęki. Ja jestem przewidywalny. Jeśli będzie coś śmiesznego, militarnego to pewnie, pewnie to wybiorę. Okej, okay, w takim razie moje pałeczka przechodzi do Lesia. No a ja niestety muszę znęcać nad zwierzętami i sowa będzie musiała pójść w ruch. Też nie mogę się z żadną z tych trzech scen zgodzić w tej jakże ambitnej kategorii gdyż, tak jak rozmawialiśmy jeszcze chwilę przed nagraniem na temat właśnie, właśnie tej kategorii i zastanawiałem się Home jakbym miał powiedzieć tylko jedną rzecz z głowy to wiem co bym powiedział, ale sprawdzę cały rok, może mi przyjdzie coś lepszego powiem wam, przeskrowałem cały rok i mi nie przyszło nic lepszego niż tylko jedna scena i co najgorsze jest nawet nie z serii TV lecz jest z owy a właściwie z odcinka specjalnego serii TV więc muszę powiedzieć tak, że e, mój głos pada na Konosubę, a właściwie jej Owę, która miała miejsce, która miała premierę prawdopodobnie w następnym sezonie po Konosubie, nie pamiętam. I jest tam, i jak zawsze tak mówię rozmawiamy na temat komedii, animowanych i tak dalej, to mówię, że ja tak mam duży problem jak oglądam sam komedię, żeby one naprawdę były śmieszne. I to jest naprawdę takie straszne, bo oglądam komedię i powiem o, to był fajny żart, ale naprawdę się nie zaśmieję. Ale jak z ze znajomymi, to oczywiście jest inaczej, wszyscy się tam napędzają, hecheszki i tak dalej. Ale owak by sama w sobie była niesamowitą komedią, gdzie po prostu siedziałem i śmiałem się sam do siebie jak głupi, jednak, jeżeli rozmawiamy o stricte scenie, to mój głos nie może pójść na żadną inną scenę niż legendarny pojedynek dwóch wielkich magów, w którym Megumi i ta druga dziewczynka grały w rozbierane kamień papiernożyce? nożyce mm, No cóż, dobrze. Czy... I to był wielki pojedynek magów, yy, więc no proszę was, magowie walczą na najlepiej. Dobrze, czy ktoś w takim razie zmienia swój swoje wybory. To Oj, Greenpeace po nas przyjedzie. Ja, ja nie chcę mieć wjazdu do mieszkania, a pojedynek wielkich magów jednak zasługuje na, na jakiś rozgłos, więc... Ja poświęcę swój głos na korzyść Konosuby, znowu. W takim razie wielkim poświęceniem, najlepszą sceną roku, zostaje wielki pojedynek magów. Owie Konosuby! Ach, Nie! Udało nam się, be, się bezrzutu sową, niesamowite. Sowa zostaje u Bo lesia. dzisiaj jest tak Yashi. Dokładnie. W takim razie to teraz y, odcinek roku, to od razu przekażę pałeczkę Lesiowi. Lesio, co wybierasz? Znaczy, cały odcinek Konosu by mógłbym wybrać, ale byłoby to... A możemy spoilerować przy odcinkach, tak? Tak, możemy. A to, jako że Magda i tak już to miała zaspoilerowane, to mogę to powiedzieć. Y, jest to odcinek Occulting Nine na który tak właściwie po pół odcinka jednego i drugiego, bo to tak dziwnie policzyć, ale y, cały, całą sekwencję odcinków, która pokazuje, znaczy odcinków, to jest jeden, dwa odcinki de facto po pół, nieważne. Całą sekwencję w tych odcinkach, która pokazuje, jak bardzo martwi są bohaterowie Oculting Nine'a. Okay. Więc y, mój... no, można policzyć, że wtedy ten odcinek bodajże czwarty, ale po prostu poliliśmy całą tą sekwencję, jako jeden odcinek. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Dobrze, w takim razie Madziu. Kurde. ciężko. No więc jak wiesz, Madziu wiesz, myśli, to wiesz, ja, ja novelą, Jako, że... Raz, no, było, raz wrogą. było to zrobione naprawdę jak od strony reżyserskiej, niesamowite, także się oglądasz? Ej, ty wiesz co się zaraz wydarzy, tak myślisz, nie, oni tego nie zrobią, no, wie, zrobią to, zrobią, nie, nie zrobią, zrobili. Właśnie to jest największa plus, i w ogóle to jest największe plus o Kulti Nine, że to co tam się dzieje od Stranger -serii, to jest kosmos, tym bardziej, tak samo jak jest odcinek, który... I przez całą swoją długość nie ma ani jednego prostego kadru. Cały, cały, każdy ma, następny kadry jest kadr krzywą kamerą. Ostatni kadr jest prosty, jak do protagonista stwierdza. A to o to chodziło. Tak, jak wszystko, wszystko staje się takie normalne już. Wszystko jadne. jest calm, wszystko jest Bright. On jest calm, on jest Bright. Okej, okay, a wracamy do Madzi. Madziu, Madziu. To jest bardzo ciężki wybór. Może, może przekonać się do swoich wyborów, ale niech będzie... tam eee... w tym roku. <laughs> mm, najprawdopodobniej rzeczy, które wychodziły w sezonie zimowym 2016, wiosennym 2016, letnim 2016 i jesiennym 2016. Mam nadzieję, że pomogły jak zawsze, coś niezawodny. Do tego oglądałeś też takie cuda, jak Brothers Conflict. A, a, a. To nie Dobrze. Będzie. Kurde, przestań mnie stresować, to jest bardzo poważny mm. wybór. Tu kolejny moment, kiedy możecie kupić Madzi <śmiech> czas, wysyłając, wysyłając sms SMS-a -y. pod numer 0417. Okay, Madziu, odpowiedz. Ja pierwszy odcinek Boku Daka. A, czyli jednak tak, Boku nie zagłosuję na żadnej kategorii na tą bajkę, a pierwsze odcinki mi się bardzo podobały. A mój telefon powiedział... A to, że to, już, nie nie lepiej, to już nie lepiej byłoby zagłosować na jakiś odcinek, w którym jest romans z Hinazuki, niż na ten pierwszy, który w sumie bo nie był aż tak, tak dobry. Właśnie zastanawiałam się, tylko że nie pamiętam, które to były odcinki jakieś przy, trzecie. A, musisz nie musisz podać no numeru. Jakoś tak w środku, trzeci, czwarty to był chyba. Jak już byli ma. Nie musisz podać numerów. A to dobrze, to, to No to tak albo... nie bo tak wygląda Czy chodzi ci o odcinek, jak zabrał Hinazuki pod choinkę? Czy e, o inny? Teraz się zastanawiam, ale bardziej w momencie, kiedy e, zaczął ją bronić przed. Tą matką. Bardzo mi się ten odcinek podobał. Takie jakieś większe wrażenie wywar na mnie, jak zostanie ten odcinek. Dobrze. Okej. Okay. Według mnie najlepszym odcinkiem tego roku jest pierwszy odcinek Flying Quidditch, ponieważ to, jest, to było dla mnie, To był dla mnie taki strzał w ryj pod tytułem skończyłem ten odcinek i stwierdziłem, o Boże, to było 10 na 10 i później to było, nie wiem czy to nie było jakoś tam wieczorem, oglądaliśmy jeszcze dużo innych bajek i później się przespałem i wstałem rano i, i stwierdziłem o Boże, ja chcę kolejny odcinek, bo to było tak 10 na 10, ale przespałem się z tym i, i po prostu on po prostu tak idealnie się wstrzelił w to, czego potrzebowałem, to był ten lek na moje serce, więc um, Flying pierwszy odcinek hmm, więc, więc ja nie a nie Tomek. się już był, więc co ja, co jakby na to nie patrzeć, ni niestety nie mogę się z nikim z was zgodzić, bo ponieważ ostatni film, no, moim ulubionym filmem ostatnich lat jest oczywiście Mad Max, także odcinek, no, jeżeli twoja bajka miał odcinek o Mad Maxie, w świecie Mad Maxa, który jest Mad Maxem i wiele innych, to no, nie mogę wybrać niczego innego niż trzeci odcinek Flip Flappers, który ma świetną animację, świetne sceny walk, świetny soundtrack, jest super zabawny, jest po, po prostu najlepszą rzeczą, która ta bajka zrobiła i gdyby został, została, gdyby, nie spad, gdyby ten poziom nie spadł aż tak bardzo, to byłaby też dużo wyżej w mojej liście bajek w ale ten trzeci odcinek to jedna z najlepszych rzeczy, jakie widziałem dawno. Dobrze, w takim razie czy ktoś zmienia swoje zdanie? W takim razie wydaje mi się, że jest mi trochę żal tej biednej sowy i chcę, żeby jeszcze chwilę mogła posiedzieć w tej szafie i jako, że Zubek wykorzystał bardzo tajną technikę zaatakowania mnie Bajkom ja nie, po nie potrafię się bronić przed tego typu atakami i muszę powiedzieć, że nie mam żadnych debuffów które mogę nałożyć Możesz na zubką, charyzmę to był cios krytyczny. nie mogę założyć żadnych debuffów na charyzmę Zubka w tym wypadku i muszę przyjąć jego zdanie na siebie. Więc mogę oddać swój głos na pierwszy odcinek Flying Witch. Czy o, o, ktoś chce tutaj... doprowadzić jeszcze dusowy? Do czy ktoś zmieni swoje zdanie i zmieni rosyjskie? Przekonacie się, im się w następnym podcast. <laughs> Podoba mi się, Przekonacie że się po osobą, przerwie ja mówi, Jest Tomek, więc sugeruję tylko Magdzie zmiany zdania. Nie no, Zupku, zawsze Ty możesz zmienić swoje zdanie. <grym> właśnie, Zupku, zawsze <grym> możesz ty, ty zmienić. Lesia, Bije <grym> plecy. Niestety, Greenpeace nie chce, żeby nas dowalił, więc Flying Witch, odcinek pierwszy, zostaje jako najlepszy odcinek 2016 roku. A teraz, teraz Za zaś Wpływ się... na psychikę Zupka. Tak. A teraz zaczyna się robić ciekawie, ponieważ Guilty Pleasure roku 2016. Ehm, tutaj może zacznę ja. Otóż moim pierwszym moim Guilty Pleasure e, tegorocznym jest Drifters. Jeszcze nie skończyłem, ale to zdecydowanie jest Drifters, bo ta seria jest tak bardzo zła, ale to chyba przez wzgląd na to, że ja lubię tę mangę i Lubię patrzeć na to, w sensie, lubię patrzeć na tę bajkę ze świadomością, że ta manga dostaje ekranizację. Ja wiem, że ona zasługiwała na dużo więcej, ale po prostu podoba mi się to, że mimo wszystko mogę to zobaczyć poniekąd zanimowane. No po prostu Czy... lubię tę serię. No, no, Czyli po prostu wybieram, co, co mam więcej że ta powiedzieć. kategoria to bardziej guilty niż pleasure, tak? Tak, ta kategoria to bardziej guilty niż pleasure. Okej. Okay. Dobrze, więc Tomku może do Ciebie w takim razie, no wyrwałeś się przed szereg. Oczywiście jest to wielkie JoJo's Bizarre Order, to dokładnie to. Nigdy nie sądziłem, że seria, którą będę oglądał będzie aż tak zła, że będzie dobra, aż tak dobra, że zła, że w sumie dobra. Że zatoczy krąg kilkukrotnie i stworzy sfuzjowane stędy, które i tak nie mają sensu. A kurwienie logiki będzie tak zabawne, że to będzie aż sztuka. No ale tą jedną rzecz muszę ci powiedzieć tak szczerze mimo wszystko. Tak? Przypomnij sobie ostatni odcinek. Nie pamiętam go. Tak, to tak totalnie. Taki, to był ten czarno-biały na statycznych kadrach. Nie pamiętam go totalnie, w sensie nawet jakbym chciał to nie jestem w stanie. To dlatego pozwalać, ci to oddać ten głos. Jest to Ja pamiętam tylko fuzjujące się stędy z tej bajki. I to, że nie mógł Że nie mógł kontrolować powietrza czy tam wody, a powietrze mógł. I, i jeszcze jakieś inne głupoty, ale tak, tak nic więcej. Więc to może dlatego, że zapomniałem o tym. No cóż. Okej. Okay. Okay. Czyli Mirajniki raz, Drifters raz, okay. może Madzia. może. To to chyba postawię na Ice'a Thorne'ego, typ... nie... Raków no. <słyszy buzz> <grywamy> Na Ice'a Thorne'ego tylko dlatego, że jestem fanką giereczki, anime było straszne, ale nadal enjoyowałam w jakikolwiek sposób, więc niech będzie Ice'a Thorne'i. Nikt, nikt chyba nie enjoyował tej bajki, <grywamy> ktokolwiek <kogodikiem> ją oglądał, więc... <grywamy> No, no cóż, nie. jeśli ktokolwiek ją oglądał, to słowo klucz. Nie no, par parę osób ją oglądało, niestety. No cóż, okej. Okay. Dobra, w takim razie, Lesiu, Lesiu, jaki jest twoje Giltiplerze? No, niestety zdecydowanie tym razem wątpię, żeby ktoś złamał się. I Wydaje mi się, że niestety chcieliśmy, chcieliśmy dzisiaj, żeby był pokojowy podcast No niestety prawdopodobnie właśnie Zubek już powinien zacząć nacierać sowę, gdyż no ja nie no mogę odkryć inaczej, bo jest tylko jedna bajka w tym roku, na której każdy odcinek czekałem z wielkim upragnieniem, bajka, której ostatecznie dałem piorunującą ocenę 5 na 10, bajka, która ma muzykę skomponowaną przez Taku Iwasakiego, bajka pisaną przez trzech wiel wielkich autorów i no, co mogę więcej powiedzieć? No, Qualidea Code zdecydowanie to jest mój naj największy guilty pleasure tego roku i na żadne, na odcinek żadnej bajki nie czekałem bardziej niż na nowe odcinki Qualidea Code, żeby zostać zaskoczonym tym, co w głowy trzech tak wielkich twórców mogą mi przedstawić w tym dziele i do tego był bardzo fajn bardzo fajne dwa openingi Lise, ale drugi dużo lepszy. Dobra, okej. Okay. Czy ktoś zmienia zdanie? Dobrze, tym razem znowu ja będę... <śmiech> Będzie to jednak a jednak, sowy. a jednak trzeba sowę wyczyścić z tego leju na razie. już no, była natarta. Zmieniam głos głównie dlatego, że zostało mi przypomniane, że nie pamiętam bajki, na którą głosuję i to może być... <śmiech> zostało mi przypomniane, powodach, że nie, że nie zasługuję bajki. na ten tytuł. Że pa nie pamiętam złych rzeczy o tej bajce. A ja... Nie pamiętam też za wiele dobrych, więc może to nie jest tak... Nie była tak zabawna, jak myślałem, jak ją pamiętam, jak ją wspominałem. Nie była tak zabawna, jak ta jedna scena, którą pamiętałem. Tak. Że ta bajka miała więcej odcinków niż pół. Niż 10 minut. Dokładnie. Więc myślę, że jednak Quali Niech niech będzie, niech będzie, że Qualidera Code dostaje. Niech, go, będzie. niech będzie Niech będzie, niech, niech, niech się, się będzie. cieszy. Niech czuje się winna i czuje przyjemność. Niech czuje Dostaję się przyjemność go, winna. Wi, winną przyjemność, okej. Okay. W takim razie. Oficjalnie, to, oficjalnie najbardziej guilty, wresz. ale jednocześnie trochę pleasure serią tego roku zostaje Qualidera Code. Bo Boże, czemu nie tego? się? Świerszcz, świerszcz. Okej. Okay. Słuchaj, właśnie zabił jakiś 10 słuchaczy. Dokładnie. Ja co jakiś czas będę was tak zabijał po trochu. E, Okej. Okay. Najbardziej bizar seria tego roku. No cóż, wyszło nowe JoJo. Aj. zależy czy każdy będzie chciał tak? No dobrze, ja... To jest, to jest taki chwyt marketingowy, że oni mają w tytule bizar, żeby dostać tę nagrodę od animelogii. Tak, dokładnie, bo wcale ta kategoria nie powstała jeszcze chyba przed animologią. W wcale. po to, żeby było tam Jojo? Ale tak, dokładnie tak jest. Ja uważam, że najbardziej bizar z serią jest Jojo, ponieważ sprzedałem się i e, spotkałem się jeszcze. 8 stycznia 2016 roku z Davidem Bowiem, który przekazał mi taki manuskrypt, że seria David Productions ma zawsze być najbardziej bizar serią, bo to było jego marzenie. To ja jednak nie mogę się zgodzić z tragicznie zmarłym Davidem Bowie. I mój głos jak nazwa wskazuje, że ma być to najbardziej bizar seria. Idzie na najbardziej bizar serię tego roku która miała złą adaptację, no ale trudno. I mój głos idzie na tak zwane Keijo. Gdyż wydaje mi się, że bardziej bizarro niż standy robiące dziwne rzeczy jest uderzanie kogoś bramą Babilonu, którą można tworzyć ręką przez to, że wcześniej dotykało się pośladki innej dziewczyny. Z kolei druga swoim sutkiem jest w stanie złapać przeciwniczkę za jej strój kąpielowy, a jeszcze trzecia jest w stanie y, używać swoich piersi jako drilli z górę Lagana i pokonywać antyspirali. Point, wiecie co jeszcze, ale wiecie razie... co jeszcze jest dziwne? Dziwna jest kapusta i rzeczy, które można zrobić z kapustą, na przykład zostać DJ-em. Dlatego Jeszcze mój roz... głos idzie na tomkatsu DJ-a Gitaro. Dobrze, cofam swój głos, A Mój też idzie na DJ-a Zostałem przekonany bardzo szybko. Zostało mi przypomniane istnienie tej ja, bajki. Mi też, więc ja chyba też oddam swój głos na DJ-a Tomasz kupił nas bardzo szybko, ale jak nie. Tomasz, coś... Tomasz po prostu nam przypomniał o istnieniu DJa Getaro, nie musiał argumentować. S -s -s -sam, sam sens istnienia ten gaz DJ DJa Guitaru jest wystarczająco bizar. Dobrze. Maciu? Powiem tak, mój głos już nic nie zmieni. Ale to, co nie wiem, na co mogę... O, to specjalnie dla Mateusza zagłosuję na pre bo tak... Po pre są takie bizarre. W sensie Okej, okay, dobra. Uwaga, uwaga, zaczynają się te lepsze kategorie, czyli na A razie. Czy oficjalnie powiedziałeś, co, kto A, wygrał kategorię? Oficjalnie najbardziej bizar serią kurwa wszechświata zostaje DJ Agetaro. A teraz to jeszcze powinien zaargumentać, bo nawet nie mówiliśmy na podcaście o DJ Agetaro dłużej. Ale co tu dużo mówić? Zobaczcie siede, DJ Agataro. Agetaro tutaj Agetaro nie pomogą błoc, wam argumenty, pomogą wam razem z rodziną restaurację i sprzedaje tam dania z kapusty, tak zwane okonomiaki i różne inne rzeczy z kapustą pewnie też, ale jego marzeniem, jego marzeniem jest być rekinem branży muzycznej, donosić rozrywkę wszystkim ludziom, chce zostać prawdziwym DJ-em na techno-imprezach, robić wiksy, jakich nikt nie zna świat, a dzięki swojemu talentowi, którego w sumie nie ma, do pracy z kapustą, ćwiczy to wszystko przy mieszaniu kapusty, krojeniu kapusty, to wszystko jest jak działanie na dj konsolecie. A jest wprowadzony w świat muzyki przez różne osobistości i na przykład dowiaduje się, że może kupić płyty winylowe w sklepie albo, że prawdziwy sprzęt dla prawdziwych muzyków nie jest tak tani, jak mogłoby się wydawać. Do tego też czasami chodzi na techno-imprezy, gdzie wizualne Pokazanie tripów narkotykowych jest naprawdę oddane wspaniale. Dokładnie, wiemy o czym mówimy. Dokładnie. Dobra. Zubek, tak. zubek zawsze chodzi oglądać na imprezy tripy narkotykowe. Ja nie muszę tak. chodzić na imprezy, żeby oglądać tripy narkotykowe. Ja nie muszę nigdzie zubek chodzić. Zubek jest żebyś tak. leki od Magdy. Bo, po prostu ży ży życie zubkę jest jednym wielkim tripem narkotykowym. A I ostatnio się dowiedziałem, że te leki, które brałem to były jakieś psychotropy i przez nie się źle czułem. Ale dobra, to nieważne. Eee... Ale te od Magdy? Nie, nie, nie, te które przypisał mi lekarz. Z Zubek się źle czuł, bo wziął psychotropy, i jego życie było lepsze i się źle z tym czuł. Dokładnie, źle się czułem z tym. Eee... Eee... No, bo to były jakieś do walki z depresją, a ja bez depresji to tak jakby ja beze mnie. Eee... Okej, okay. dalej. Najlepszy tegoroczny film. Tomku? Może ty się wypowiesz, jaki jest najlepszy film, jaki widziałeś w tym. Znaczy, najlepszy film wydany w tym roku, który widziałeś w tym roku? No. Jest tylko jeden. Jeden taki film. Nie to Tak samo jak jest jeden, jeden łotr. Ten łotr, jeden kupił moje serce tą sceną, gdzie cofnęli się w czasie, żeby powstrzymać anakina Skywalkera i że przed zostaniem nowym Darth Vaderem. Ten plot twist, ta zmiana tego wszystkiego, co, czego nauczyły nas poprzednie części Gwiezdnych Wojen, ten cały Restart uniwersum kupił mnie jako prawdziwego fana tej franczyzy, kupił mnie całym sercem i czułem się, czułem się jak małe dziecko w latach 90., kiedy pierwsze filmy wychodziły w Chinach, Czułem się dziecko w latach 80., kiedy te filmy wychodziły, bo wtedy nie żyłem. To, tak, tak samo się czułem. Ta łezka, która skończyła w tak, tak ta, ta, mogłem się utożsamić z tymi bohaterami, którzy, którzy podróżowali w czasie, tak samo jak ja podróżowałem w czasie, w swoich dziecięcych wspomnień zanim sprzed mojego urodzenia. Ten film to, to, to sztuka, to, to prawdziwa sztuka kinematografii. Dobrze, Madziu, trudno będzie przebić ten wywód, ale... to jeden, najlepszy film, którego nie widziałam. O... Ale, ale wyszedł na... w tym roku. Ale proszę nie wymyślać kategorii, to dopiero w przyszłym roku będzie najlepszy film, który się nie widziało. Zupku dopisz do listy. Dobrze. Na razie, czy widziałaś jakiś film Chciałam w tym roku? Chciałam parę filmów w tym roku. Kimi a, no nałe, a czy albo z tego inni. roku? Nawet były z tego roku, tylko tak trzeba wybrać po bardzo opasły listy. Najlepszy, tak? Mm to tak, najlepszy film tego roku, który wyszedł w tym roku i nie jest Łotrem 1, to niech będzie e, e, e, film Mobile Suit Gundam e, Thunderbolt. Proszę Ball. nie wymyślać sobie nowych kategorii, Co? tak? Proszę nie wymyślać sobie kategorii. Kategoria film, który wyszedł w tym roku, ale nie jest Łotrem 1 nie została zakwalifikowana. <głos> <Przepraszam. głos> Dobra, niech będzie e, Mobil Suit Gundam Thunderbolt December Sky. Tomku, ale był jeszcze jeden... Był jeszcze jeden film, który w tym roku. O takim kościu, który budował piramidy. Co? Co? Był, był, był. On, on, też, też, też był dobry. On też był brany pod uwagę, mówisz. No, ja powiem, że... Ja, powiem szczerze, że zapomniałem, że on był w tym roku. Czekaj, ja powiem, no, że. chciałem.. Że... Ale Magda mój... przypomniałeś mi. Chciałem pójść w takie mój, totalne... No i to nie widziałaś egipskich piramid. No cóż, ja chciałem pójść w takie totalne normictwo i chciałem powiedzieć, że to Kizu Monogatari, ale przypomnieliście mi, że ta kategoria nie ogranicza się do y, jakichś chińskich bajeczek tylko. W związku z tym chciałem powiedzieć, że widziałem w tym roku taki film jak Siedmiu Wspaniałych, The Magnificent Seven, i powiem wam, że jest to naprawdę świetny remake klasycznego, klasycznego westernu, jakim było pierwszych siedmiu wspaniałych z, z 1930 roku. Mnie, zły mnie wstawia pod ścianę. Muszę wybrać coś Magda albo Tomkę. Czemu? Zostałem postawiony pod ścianą teraz. czemu? No. Powiedz mi czemu. Na co Magda głosowała? Na Thunderbolty. Gundam Thunderbolts. Ej, czemu? To ja w takim razie zmieniam swoje zdanie na Ultra 1. <grymne> to szachmat, sowa w ruch. Sowa w ruch. W takim razie... Y tego... Rogue 1 y... jest tam, gdzie jest logo animatsuri, bo jest jedno. Dobrze. Logo animatsuri... Znaczy dwa... Y, dobra, tam gdzie jest logo, logo animatsuri i cyferka, to jest Wotry 1. Tam, gdzie są dwa logo animatsuri albo dwie cyferki, to jest y, Thunderbolt. Proszę uruchomić maszynę zasujące. dziękuję. Idę sprawdzić. Czekamy teraz na ostrzeczny werdykt. Tak. Wygrał Thunderbolt. Wygrał Gundam Thunderbolts. Czyli znowu Magda triumfuje. Magda triumfuje po raz kolejny. Ale nie wiem, nie rozumiem czemu Lesiu tak bardzo się wzbraniał. Ja też. Lesiu, Bo znowu wygra jakaś kobra. Ale Magnificent 7 to jest budżetowy film z tego roku. To jest yy, blockbusterowy podcast. No i to jest blockbusterowy film. Taki blockbusterowy no. western. No, tak. No, ale to western, to jest mój powód. Kurwa, westerny to najlepsze filmy. Nie, bo grałem w Red Dead Redemption i mi się nie podobało. Ale Red Dead Redemption jest gówniane, a westerny są dobre. Bo, to, bo... Cze... bo to... a, mówisz, a mówisz tak, bo nie mieć konsoli i nigdy nie grałeś w Red Dead Redemption. Dokładnie, Nie, bo bo grasz... tylko konsole do getra, są gówniane, a westerny są dobre. Bo westerny były wcześniej niż konsole. Nie. Tak. Red Dead Redemption to pierwszy western jaki powstał. Nieprawda. GTA to, to... 3 to pierwszy western jaki powstał. Tak. Siedmiu Samurajów to pierwszy western jaki powstał. Dokładnie. E, to miał być Jashi podcast, więc proszę się nie kłócić. No właśnie, No właśnie, To no ja ja miał być ty ty ty Jashi podcast. Wiesz, co zna... Wiesz gdzie jest Jashi? Na Dzikim Zachodzie. Na no i jak w kosmosie. Long Raiders? Tak. Dokładnie. Okej, okay. w takim razie. Najlepszy film nie z tego roku, to ja pozwolę zacząć Lesiowi. Najlepszy Ale film nie który jest z tego roku, widzieliś... w tym roku. O Jezus, a ja widziałem jakiś film w tym roku? Który nie tak, był co? z tego roku? No. Tamako Love Story. <laughs> ok, Maciu. No cóż, a my nie no cóż, no cóż, my z Tomkiem my so... wybieramy jedynego niepowtarzalnego kapitana P gwiezdnego pirata, gwiezdnego kobre, który miał swoje przygody w roku 1982. czymś mówiła w poprzedniej kategorii. Kosmiczne przygody kobry. Jezus, Maria, nie, niech teraz wszyscy wysyłajcie smsy, żeby wypadło dobrze na, ty, na tej sowie, bo będzie źle. Dobra, ale spokojnie ee, To reślu. będzie tak, ani jeny są, wasze oba? W, w przyszłym roku. Ee, oba, ani jeny wasze i oba ten. I niebieskie, ani jeny i czerwone. Albo dobra, oba ani anijeny wasze i oba, obie cyferki yy, wasze, a nasze jak będzie jedno takie, jedno takie. Dobrze, Ty... proszę dokonać rzutu słowa. Chwila, bo zamknąłem drzwi, muszę je otworzyć i wrócić na miejsce i dopiero rzucić. Więc e, powinniśmy zagadać teraz anegdotką, że Zubek celowo wybiera jak najgłupsze rzeczy, ale tym razem to nie jest żądło. To nie są głupie rzeczy, to są bardzo dobre filmy, klasyki. Ale klasyki Róć są słabe, mają brzydką kreskę. Idę sprawdzić wyniki. I trzymajcie kciuki. Ja czuję, że to może być współprzywane. Ja też tak czuję. w wybory. To był pucz! To był pucz, dokładnie. Tak. Czekaj. O nie! Ktoś ukradł głosy! Jest! Yes. Dobrze Tomku! Wygrana jest po naszej stronie! Tak, bo nie ma dwóch takich samych, bo nie ma drugiego! Jest! Udało się! <laughs> Dokładnie. Dobrze, a więc jest Space Cobra. E, Okej. Okay. W takim razie przechodzimy do... E, znaczy, najpierw musimy przypomnieć, że Space Cobra to jest super film i warto go obejrzeć. Tak. I... I oficjalnie zatwierdzić, oficjalna nagroda. Tak, tak. Oficjalna, oficjalna nagroda najlepszego filmu nie z tego roku, widzianego w tym roku, podcastu animelogia wędruje do Space Kobry. Ehm, Okej, okay. kolejną kategorią w takim wypadku jest Najlepsze 7 na 10. Tutaj może zacznie Tomek jako specjalista od Bajek 7 na 10. O Jezus, w tym roku naprawdę ciężko było Ale przecież Battle Haremówki nie są 7 na 10 No właśnie, poza tym Ciężko w tym roku wybrać bajkę 7 na 10, bo 7 na 10 7 na 10 nierówne Jak to się mówi Ale to być bajka najbardziej 7 na 10 Najbardziej Hmm Ojej to... Nie, niech będzie Niech będzie. Niech spróbuje i w tej kategorii Hagane orchestra. Prawdziwa Piękna opowieść o orkiestrze symfonicznej. Okej okay, Tomku, w takim razie Lesiu. Ale teraz postawiliście mnie pod ścianą przez ten wybór Tomka. Ale I mi się tydy... wydaje, że Hagana orkiestra to seria lepsza niż 7 na 10. No właśnie dlatego, to jest taki najwyżej, najwyższy próg 7 na 10 niestety, ale mówię, dlatego ciężko było wybrać, który jest bardziej 7. Czy to najbliżej 7 siedem, Ja w przeciwieństwie z... do Ciebie chciałem dać najlepsze najlepsze 7. 7 na 10. Uuu, to takie podejście. No nie będzie no ciężko za taką jednogłośność jak mieliśmy w zeszłym roku, to zdecydowanie. No. Overlord ta, wszedł po prostu cały na biało i on wzią, wziął jak po swoje przyszedł. I teraz ja stoję przed dylematem, ale no... Czy ja nawet nie wiem, jaką dałem ocenę tej bajce, więc nie będę ryzykował i pozostawię swoją odpowiedź jako najbardziej 7 na 10 bajkę tego roku New Game'a. Okej. Okay. W takim razie Madziu. Kurde. Teraz ja się zastanawiam, ale poczekam, aż Zubek wybierze. Może... Ale... Dobrze. Ja jako ale czekaj, czekaj, czekaj, najniższą czekaj, czekaj, czekaj, półkę czekaj, czekaj. 7 na 10. Powiem no. Days i teraz poczekam aż co 4... tu A Aaa tak, taktycznie. No ja jako najniższą półkę 7 na 10, tak ledwie, ledwie, ale mimo wszystko bardzo nadrobiło w późniejszym okresie, chciałem dać Alderamina. Bo mimo hmm. wszystko Alderamin zaczął mi się po tych paru odcinkach bardzo, ale to bardzo podobać. I zyskiwał, zyskiwał pola bardzo dużo co prawda nie na tyle dużo, żeby... znaczy zdobył go na tyle dużo, żeby wykonać spektakularny skok na bardzo, bardzo niskie 7 na 10. No właśnie u mnie trochę nie doskoczył tych przez zmienione designy między innymi. Ale A właśnie ja miałem wywalone te designy. No. Bo one mnie nie irytowały. To była ta jedna rzecz, której, żeby, którą wszyscy powtarzali, ale mnie zupełnie nie irytowały te designy. Dobrze, to czy w takim razie Magda zmienia zdanie, czy będziemy musieli to, rzucić sobą To ja zmienię zdanie na New game. U. Dobrze, Sowa uratowana. Chyba, że Tomasz chce zmienić zdanie. Na New Game'a? Tak. <laughs> w sensie nie, nie, bo New Game jest lepszy. No i bardzo dobrze. Okej, okay, to w takim razie. Najlepszą serią 7 na 10 zostaje New Game, bo New Game jest lepszy tak. niż 7 na 10. Bo to jest duchowy skład padkobierca tego Overlorda. Tak, dokładnie. Bo to seria bo 5 na 10, a New Game to 7. się MMO, a w New Game'ie robią grę i oni później zrobią grę MMO, w którym będzie dziać się taki Overlord. W 2138. Dokładnie. Okej. Okay. Najlepsze anime nie z tego roku. Cóż to za kategoria, cóż to... tutaj. Które widzieliśmy w tym roku. Które widzieliśmy w tym roku, oczywiście tak jest w domyśle. E, w takim razie, niech każdy się wypowie, a ja muszę się zastanowić, czy... Ja w ogóle widziałem jakąś serię, nie z tego roku, ja, w tym Ja roku. Nawet a, widziałem, nawet 52. W takim razie, e, niech, niech wypowie się Madzia. czekajcie, ja szybko sobie odpalę swój backlog, bo tam miałam takie fajne podsumowanko. Pytanie jest najlepsze, nie? No, najlepsze. Tak. Kino ja nie mam problemu, więc... Ja w sumie też nie mam, teraz sobie uświadomiłem, bo zapomniałem o jednej rzeczy. Więc ja mój głos są... idzie na Kino Notabi. Ja się właśnie zastanawiam... Hmm? Co najwyżej przysporzę swoją odpowiedzią problemu Tomkowi. Zastanawiam się nie, między Petu Hachin a Lupinem Mine Fujiko. Uh... Widzę, że bardzo, bardzo poważny dylemat, ja wiem, jeszcze dorzucił Jury i taką możliwość. Ale... biorę... Ja... opening persony Biorę mi ci odchodzę. Dobrze, czy Zubek coś zagrywa teraz, czy moja tuwa? Nie, nie, ty, ty pierwszy zagraj. Ty... Teraz Tomku, musisz by rzucić być gotowym na kartę pułapkę zubka. Dokładnie. No to ja, ja jak wy głosujecie na jakieś serie telewizyjne jakieś nowogówna ja zagłosuję na serię owa która nazywa się Legendy Galaktycznych Pedałów a tak, I... bo ty widziałeś I... w tym roku a, a widzicie a ja żeby nie być, nie być z jednej strony takim pedałem jak Tomek ale z drugiej strony nie być takim pedałem jak wy i wybierać jakieś nowogówna to wybiorę Yy, serię, którą widziałem razem z Tomkiem w tym roku ale nie tylko razem z Tomkiem, bo też razem z Arkiem taki kosmiczny Space and Wolf nazywający się Crest of the Stars No, madzie widzisz, mogłaś wybrać mi na Fujiko <grym> No... w tym momencie A, Ja w w tym nie momencie jestem w stanie ustąpić z z z jakkolwiek jak bardzo bym nie chciał Powiem w tym momencie jak się co dawałeś, kino no tam. Czy słowa no. pójdzie w ruch? to zostało wybrane Kino Notabi przez, przez Madzie. Czy Kino Notabi wygrywa, czy Tomasz zmieni zdanie? Ja ja zmienię zdanie dlatego, żeby prawdziwe, prawilne serie o kosmosie wygrały, tak jak zrobił to Cobra. W ogóle kto tworzy... Czemu co jakiejś serii o kosmosie? Kto w jakiejś space opery? Może jeszcze Star Trek powiedzie, że nie jest chujowy. I Star Trek jest zajebisty. To jest, są gorsze Gwiezdne Wojny, bo tam latają w jakimś kosmosie, a nie biją się na miecze mocą. Nie wiem, nigdy nie lubiłem za bardzo Gwiezdnych Wojen, a nowe pokolenia Star Treka uwielbiałem. Od, od, no, od, ale w, no ale w Star Trekowie to jest Space 1. Opera. Od 1 to już wiesz, to jest reboot Gwiezdnych wojen, to może ci je spodobać. No wy będziecie z jakiejś... Spe... co co z w Space Operze? mnie dobrze, mogłoby być na Ziemi taka opera i by było to samo. Ej, to by... No, to, Ale to nie to miałbyś wtedy kosmicznych elfów. co ty na to? Elfy? To prosimy o... to najpierw tak. Zrobimy tak, bo rozumiem, eee. że tak zmienia zdanie, tak czy nie? Tak. No tak, żeby nie wygrało jakieś trapy na rowerach eee, Okej, okay. to ja zmieniam <głos> zdanie na kino na tabi i proszę o A ja powinienem teraz zmienić na mężczyznę. Okej. Okay. <głos> <głos> tak. Dobrze, w takim razie... Eee, dwa takie same. Albo nie, żeby, ee, żeby, żeby było bardziej kino... emocjonujące, Dzemiciko to Hatchin, Kinonotabi, a nie, bo wtedy wygrają elfy, kurde, to nie. Dobrze, Szak dwa takie wad. same to Kinonotabi, jedno takie, drugie takie to. Ee, ten, to. Ee, Crest of the Stars. Uwaga! Zrzut był ostry. Jak, jak to ja nie było Jashi powiedziałbym, że jest jakieś napięcie. Nie jest jeden. Zobaczcie, w butach może wpadł. Jest, jest, jest, jest! Jest zwycięstwo! Także na się nie Zwycięstwo! Słyszę tam z drugiego pokoju, ja, ja tu widzę, że ofi oficjalny to wynik to Crest of the Stars. To jest uznane! To jest uznane, Zubek zatwierdził, eee, więc oficjalnie się najlepszą wstępą, którą gdzieś tym tak w tym roku, nie z tego roku i jest ściany. Crest of the Stars. Ej, ej, wypierdolił tym tak wróg ściany, że spadło na TT na pudełko pełne orzeszków i spadło na jedną opaskę i tak leżało kawałkiem na tej opasce, tej takiej na ręce, ale spadło definitywnie na animatsuri, więc... Yy... Jest jedno animatsuri, jedne cyferki. Definitywnie to jest ustawione. Tak, ustawione wiekiem kosmosu cię przerasta, Nie godzimy się na ten wynik i on nie jest oficjalnym. On nie jest oficjalnym wynikiem podcastu Animologia. Zupku. Pójdźmy do innego pokoju, uwaga, przegłosować uwaga tę ustawę. oficjalnym wynikiem na najlepsze anime nie z tego roku widziane w tym roku podcastu Animologia jest Kresto of the Stars. Nie będzie to zapisane w żadnych zapisach. Będzie. Nie masz takiego prawa, ustawa e, nie przeszło. W takim razie po tych kontrowersjach wywołanych przez Lesia przechodzimy dalej. To I... kontrowersje zostały wykonane przez opaskę, na której leżała sowa. Było nie, było nie pierdolnięć tego w ścianę na wysokości dwóch metrów, to by tam nie leżało. E, Okej. Okay. W takim razie... To opaski. Najlepszy ost w bajce z tego roku. Jakie macie swoje typy, Madziu? O Boże. Dobra, jakie jazzowe osty wychodziły w tym sezonie? Ja wiem, że Lesiu nie chce nikogo przekonywać, ale taki kompozytor skomponował do jednej bajki i jestem pewien, że Madzia by się na nią zagłosowało. Ale ja, ja potem może, może zmienię swoje zdanie, ale na razie zostanę przy moich Thunderboltach. Akurat na tą bajkę Madziu kto jak kto, ale ja to zmienił. wybiorę. Eee, zaskakująco, ale mi muzycznie podpasował właśnie szczególnie ścieżką dźwiękową, pomijając opening i ending, a tego co się a raczej dopasowaną do tego co się działo na ekranie, eee, Grimgar Grimgar mój no, ten No Name Most jest to, to, to, to. świetny dum, dum, więc, dum. więc e, taki też, taka jest też moja odpowiedź Tomku cóż no, ja bardzo lubię ścieżkę dźwiękową od pana Iwasakiego Taku, więc będzie to ulubiona bajka Magdy, czyli Quality Akord. Dobrze. Jesteś w Lesiu? Jak że już wcześniej rozmawialiśmy, że bestialstwem, mając do wyboru ścieżkę Iwasaku Taku, jest niewybranie jej, no nie mogę popełnić bestialstwa, bo to jest Jasz podcast, tak? No nie. Więc mój głos również idzie na Decode, jako że nie stawiamy nic na bestialstwo, więc mam nadzieję, że też nie będzie stawiać żadnego bestialstwa yy, na sowę. Ja oczywiście nie stawiam na bestialstwo, ale ponieważ moim drugim pomysłem był Grimgar i stwierdziłam, że no, kiedyś chciała ten głos Zubkowi, więc czemu nie? O! To w takim razie, czyżby sowa szła w ruch? Coś czuję, że ta sowa może nie przeżyć tego tak, <grym> po podcastu. <grym> Ja myślę, że może przeżyć na luzie. Ok, w takim razie dwa takie same to Grimgar. To, ta, to taku Dobra, to taku. Być. To dwa takie to same, to taku. A jedno takie, drugie takie, to Grimgar. Ok, uwaga, uwaga. I sowa idzie w ruch. Sowa poszła w ruch, maszyna losująca. Uwaga, uwaga. O nie, wygrał taku. Dwo, dwa animatsuri, no cóż. Niestety, Madziu. Było tak blisko. Bo to tak naprawdę było ustawione, ile się mi przypomniał, że tym razem on powinien wygrać. I dlatego tak się zawiesiłem. Podczas czytania, e, czytania tego, kto, kto ma jakie numerki. Ale dobrze. Dlatego oficjalnie najlepszą ścieżką dźwiękową do chińskiej bajki w tym roku, podcastu Animelogia, zostaje Qualideacos. Dokładnie. Okej, okay, teraz przechodzimy już na nasz rodzimy grunt, na nasz polski rynek, bo jak wiemy co polskie to najlepsze, a nie jakieś kebaby. Tak więc, dzisiaj, teraz, tylko u nas głosowanie na najlepsze wydawnictwo w tym roku. To ja zacznę. Patrzę się na swoją półkę z mangami i muszę powiedzieć wiz Media. A, no cóż, dobrze, w takim razie, na co, na co głosuje reszta? To ja idąc za patriotyzmem Lesia, najlepszym wydawnictwem jest Vertical. Dzięki nim dostaniemy, no, dostaliśmy właściwie już na koniec tego roku Bakemonogatari i zapowiedzieli na przyszły zarygoto, więc nishioishin jak się patrzy. No cóż, y ja mogę powiedzieć tylko jedno. Yenpress wydają Mursilago. <grym> Madzik, <grym> jest, <grym> jest twoje polskie wydawnictwo mangowe. A ja właśnie może ja będę takim głosem popatrzcie takiego prawdziwego Polaczka, co jedzie kebab tylko w Prawdziwy jaki jest twój głos? W takim razie. Później szczerze mówiąc... Poza tym wydają Space and Wolfa i chyba Konosubę, więc to już w ogóle... Dobra, to moim ulubionym, zagranicznym studiem. Polskim, Polskim. ulubionym studiem w ogóle. Ulubionym wydawnictwem. Ale ja nie mam takiego, to jest smutne. Dobra, to... Ja... To postawimy trochę na losowator. Czekajcie, ja sobie wypiszę na szybko... No właśnie, Rzujc wypiszę soło. sobie na szybko sześć, Pierwszych studiów, które przyjdą mi na myśl. I wtedy podacie mi numer. To poczekajcie, skąd no gdyby i wydało w tym roku coś dobrego, to bym wziął to pod uwagę, ale oni spoczęli na laurach od tego witchcrafta zdecydowanie. Ej, hey, ale chamstwo. Pierwszy tom Space and Wolfa kosztuje 15,5 kanadyjskiego dolara, a pierwszy tom Konosuby 18,5 kanadyjskiego dolara. Bo Konosuby jest cenniejszym dziełem. To, to ale to różnica to w dolarach amerykańskich już nie jest hey. aż tak duża. Było, to, to, jakie były wasze odpowiedzi? Było Wizmedia, tak? Co dalej? Yen Press. i yy, y, y, y co jeszcze? I na co Tomasz głosował? Ja na Vertical. Okej, okay, okay, poproszę numerek od 1 do 12. 7 8 macek. <laughs> O, no wiadomo, ta, ta no wiadomo tam wcale nie było ustawione. Wydawnictwo 8 macek. Myślę, że Sowa nawet nie jest w tym momencie już potrzebna. No, myślę, no. nie jest potrzebna, gdyż mogę spokojnie powiedzieć: Vertical. Ja myślę, że Sowa jednak jest potrzebna. Boże, byle boje nie wygrało. Nie, trzeba szybko to zmienić. Nie, dobra, to ja zagłosuję na wydawnictwo Kotori i losujcie. Tomku, ty rozumiem, też nie zmieniasz, tak? Ja nie zmieniam. Ale to jak w wypadku głosu Magdy na Kotori, Zupka na Jenpress i naszych dwóch na A, Vertigo? dobra, ty zmieniłeś. Myślałem, że ty odpoczął. Dobra, pomyliło mi się. Tomasz nie głosował na Wizmedia. Okej, okay, w takim razie... A ja głosowałem na Biz Media i musiałem poświęcić punfuna dla Nishioishina. Dobra, w takim razie Vertical wygrywa niemalże jednogłośnie, tak naprawdę pół, ale Vertical wygrywa... Najlepsze polskie wydawnictwo to Vertical, tak. Dokładnie, najlepsze polskie wydawnictwo w tym roku to Vertical i to trzeba szanować. Dobrze, a w tym czasie przenosimy się dalej, ponieważ w tym roku, w wielkich wydarzeniach, niestety przyćmiła to śmierć Davida Boe'ego, ale wielkie wydarzenia, które wstrząsnęły całym naszym krajem całym światem, ale głównie krajem to to, że wszedł do nas Netflix. W związku z czym na Netflixie też są bajki też są bajki, są wydawane co więcej są tłumaczone, mają nawet polski dubbing ale zanim do tego dojdziemy nową powstałą kategorią jest najlepsza seria na Netflixie a więc myślę, że może zacząć Madzia. Najlepszą serią na Netflixie jest oczywiście Świnka Peppa. Kurczę, zaczęła grubo, zaczęła z grubej rury, naprawdę. Widzę propagandę Jak? Netflixa. Jak odpowie na to, Lesiu? E, moją odpowiedź... Znaczy, ja i tak wiem, że wy mnie razem przegłosujecie, ale ja w tym momencie muszę odpowiedzieć z głębi serca, że najlepszą, najlepszą serią, o, najlepszą oryginalną serią Netflixa jest Ergir. Kurczę. O nie. Dobrze, Tomku. Czy proszę, czy chcesz zacząć? No cóż, no, ja mówię Rick. Co, co mówi Zubę? Ja mówię Morty. I Ricky i Morty. Ricky Morty. Ricky tak? Morty. Ricky Morty. Ricky Morty. Ricky Morty. Ricky Morty. żeby tak było, ale niestety Morty. Nie mogę być niemiły dla Rika i Mortiego, to nie mogę zmienić swojego głosu Ale na świnkę spokojnie. Pepa. No cóż, więc sowa nie pójdzie w ruch tym razem. Nie wygrywa Rick and Morty, bo polecamy Rika i Mortiego, bo nigdy na podcaście nie mówiliśmy o Riku i Mortim, bo kiedy ja oglądałem Rika i Mortiego, to akurat było o nim mówione na dwóch innych podcastach, a ja stwierdziłem, że zawsze polecamy tam chyba na Niezatapialnych i na Inside Baseball na pewno. I zawsze polecamy te podcasty, więc stwierdziłem, że bez sensu, żebym mówił Riku i Mortim. Okej. Okay. Ale tu przechodzimy do lepszej kwestii, czyli najlepszego polskiego dubbingu tego, w tym roku. W związku z czym? Może Lesiu tym razem? Moja odpowiedź idzie na pewnego młodzieńca, który potrafi czytać fale. Jest wielkim kupcem, który w miesiąc, może nie do końca, ale zdobył te tysiąc monet i do dzisiaj nie wiem, czy to duch, czy on sam był duchem... Magii z no Noboken. No cóż, ja wybieram Magii Sinbad Sindbad Noboken, ja co wybieram. prawda jest bardzo dobry ten dubbing, znaczy, polski dubbing w Riku i Mortim jest super i jest równy normalnemu. Polski dubbing w Bożeku Horsemanie jest super i jest zajebisty. Ale polski dubbing w Magii ma coś więcej. Jest memowy. Tak. Jest mimiczny bardzo, więc też, też oddaję na niego C tylko serię z postaciami o pięknym serduszku. Dokładnie. Pachnącymi jako, jako ten, sam. Tak ładnie. Tak ładnie tylko Dobrze. W taki, w takim... To jest pierwsza jednogłośna kategoria Pierwsza chyba. jednogłośna opinia na tym podcaście. Możecie, wszystkiemu co tu usłyszycie możecie nie wierzyć, ale w to, że w Sinbad No Woken ma dobry dubbing musicie. Znaczy, memiczny dubbing. Mymiczny. Sama najlepszy, nie jest powiedziane jak tak. najlepszy. Dobrze, w takim razie przechodzimy do kolejnej powstałej na szybko kategorii, czyli... Ale oficjalnie, A, oficjalnie najlepszy. najlepszym polskim dubbingiem, jaki zaistniał w tym roku, jest polski dubbing do serii magii Sindbad no czyli magii przygody Sindbada. Jest to Żeglaza. pierwszy jednogłośnie wybrany lochów. kandydat. Okej. Okay. Y Przechodzimy do następnej kategorii, jest nią, przypadkowo, a może i nie, najlepszy cover muzyczny. Najlepiej domyślnie rzeczy z bajek, ale w sumie to nie trzeba, bo nie jest napisane. Więc może Madziu? O, to jest chyba dość proste, przynajmniej tak myślę, ale... Dlatego Tomek poświęcił godzinę przed podcastem na tak, research. Zna, znaczy Dokładnie. Ja słucham trochę tych coverów polskich. Znaczy, po po, no, coverów polskich. Tak na przytomnę, nie wiem. Eee, no, polskich coverów. Dobrze. tam że coś pomyślałam. I, I głosuję na Bukudakę. Eee, cover w polsku. W pol Wspomniałam, jak się nazywa dziewczynka, pst, którą miałam w głowie. O, ale się przypomnij mi. Nie, musisz sama sobie poradzić Bo z tym wiesz, problemem. nie wiesz, teraz nie chcesz mi powiedzieć. Nie, pora musisz sobie sama poradzić z tym problemem. Nie ja chcę, żebyś sama to wymyśliła. <śmiech> teraz będziemy czekać, <śmiech> nikt się nie odezwie, <śmiech> dopóki Magda ja tego nie powiesz. Miotan? Mio Miotan, Mio od Miotan. I na to idzie ogłosić. Najwięcej go słuchałam. więc moim zdaniem jest najlepszy. Tomku? No cóż, no... Mój ulubiony cover, który wyszedł w tym roku, nikt nie napisał, że musi być to polski cover, ale jako że ustaliliśmy, że z tego roku, to cover kolend w wykonaniu Mai Sakamoto podkładającej głos Joanie Alter Lancer Lily Sesanta Lily która używa Noble Fantazma i wtedy śpiewa te kolendy. więc to tak, to to Mhm mm no cóż. O, to mu cieszymy, się. Tak, dokładnie, dokładnie no taka. Wszystkie taka miałam... fajne covery wyszły, które znam, wyszły jakieś 3, 4, 6 lat temu. Okej. Okay. Moim absolutnie e, u, ulubionym e, coverem z tego roku jest e, cover, e, tylko nie mogę dokładnie, niestety, sprawdzić teraz, bo oczywiście mi się zaciała przeglądarka ale jest cover z Overlorda, mianowicie ple, ple plejades Jest to cover w wykonaniu właśnie tych, w wykonaniu... No nie wiem, czy oficjalny ending można liczyć jako cover, No to jest skoverowany przez tak? nie... tego. No jest. To jest skoverowany przez nie ending. No na tym polega Dobrze. cover, że... Znaczy nie, no u nas można, tak? No. Tak. Czemu? No to, to, to mówię, no to jest yy, dobry, ten, normalny cover. Więc ja, ja uważam, że jak najbardziej yy, ending play desów yy, LLL yy, zasługuje na to, żeby zostać na, najlepszym coverem. O czym e, przypomniałem sobie dopiero później, bo chciałem dać tutaj ten e, cover sam muzyczny e, od e, Lili Picchu i tego kolesia od muzyki, jak zagrali na pianinie i skrzypcach e, REDO z, Też był tego, fajny. E, z, z Rezero, bo był super, ale później przeglądając Team Smole przypomniało mi się, że istnieje coś takiego jak te Playdesy i jednak chcę je uhonorować w ten sposób. Eee, czy czy Leśiu chce coś powiedzieć? No ja zdecydowanie muszę wybrać ten, który słyszałem najczęściej i choć z całym szacunkiem dla Karin to w tym całym przepływie biedokoverów nagrali dobry do Sword Art Online to jednak to dalej nie jest poziom Miotan, która zrobiła cover do Bokudakę, więc no zdecydowanie Rere od Tan, polski cover Bokudakę o nie, czyli jednak wygrał polski cover Bokudake. E, no nic, e, nie, nie ugram nic swoją awersją do muzyki po polsku, więc oficjalnie, najlepszym coverem muzycznym zostaje polski cover Bokudakę. Odmiotan. Odmiotan, a to już tam mniejsza styl. Nie bo co będzie od jakiegoś jak Serfisza i co my wtedy zrobimy? No, a to mio to, to, to nie jest taki pseudonim sceniczny jak Chciałby, żeby Zobacz, był... Jeszcze ten... nie. A by chciał. No to jak jak Fish tak chce, to tak będzie. Ja wam mówię. Ale jeszcze tak nie jest. No dobra, jeszcze tak nie jest, ale co przyniesie przyszły rok? Nie wiadomo. Yy, Okej, okay. kolejna super specjalistyczna kategoria, którą uświadczycie tylko u nas bo tylko my jesteśmy takimi wielkimi specjalistami w chińskich bajkach, żeby móc po prostu dać coś takiego. A jest to najlepszy, pojedynczy, statyczny kadr z openingu tudzież endingu. I tutaj chcę, żeby wyjawił nam to najpierw Lesiu. Bo to, to jest kategoria, która jest najważniejszą kategorią, jaką w tym roku możemy uhonorować jakąś serię. I ja muszę, ja muszę oddać swój głos, mój bardzo cenny, właściwie najcenniejszy głos w tym roku na serię Classicaloid i pojedynczy statyczny kadr z endingu przedstawiający naszą polską kompozytorkę, panią Bondarzewską, która wygląda jak idolka. Jest wspaniały od strony kolorystycznej jest wspaniały od strony artystycznej i sama kompozycja tego kadru w tym statycznym endingu jest naprawdę niesamowitym poziomie i ustawiłbym sobie z przyjemnością właśnie ten obrazek na tapetę swojego komputera, smartfonu oraz gdyby moja lodówka miała świetacz LCD również tam miał ten obrazek na tapecie. Dobrze, w takim razie z drugiej strony ja wybieram jako pomysłodawca tej kategorii ze względu na to, że chciałem ją bardzo mocno ze względu na to, że opening Drifters, który ma bardzo, bardzo ładne kadry właśnie ma jeden Naprawdę prześwietny, prześwietny, statyczny kadr, na którym to porucznik Naoshikano, czyli ten pilot e, japoński, japoński z II wojny światowej, e, jest na tle, e, na tle przestworzy e, w, czasie, w czasie jakiejś bitwy w swoim samolocie, e, uchachany e, w edgy uśmiechu, e, gotowy do boju. Po prostu wygląda to tak mega spoko. Że, że ja nie mogę. Też mógłbym sobie ustawić na tapetę, naprawdę. Po prostu yy, bardzo mi się podoba kolorystyka, tam jak normalnie mnie denerwuje takie trochę, tr takie trochę może mniej jaskrawe, a bardziej takie kontrastujące też kolory, przejaskrawione, tak tutaj jest tak, tak fajnie wyraziście to wszystko pokazane I, i naprawdę doceniam te wszystkie kadry w openingu Driftersów, ale ten jest absolutnie najlepszy. Dobrze, Madziu. No, szczerze mówiąc, to jest ta kolejna kategoria, na którą jestem, na którą jestem bardzo przygotowana. Ale, gdzie? Nieruszający się kadry, tak? Kompletnie. A no, ostatecznie. To no, kadr. Statyczny. Okay. Na początku myślałam o endingu baterii, ponieważ cały ending baterii przypomina mi bardzo Green Gara i tylko dlatego chciałabym na niego zagłosować. Ale później się okazało, że jednak się rusza, jak ją go włączyłam przed chwilą. <grywa> <grywa> ale może to być pojedyncza klatka tego kadru. No, ale... Może to być pojedyncza no, klatka, po prostu jak naciśniesz no, spację. ale jak już właśnie stwierdziłam sobie, że jednak a może wybiorę co innego, to zagłosuję sobie na ending i z bo ma bardzo ładne e, Jury obra obrazki na końcu. A to się zawsze szanę. I ten ostatni kadr jak Izeta i księżniczka fina się trzymają i na siebie patrzą, jest ładny, więc trzeba na niego nie zagłosować. Okej. Okay. Dobra, Tomku. No cóż, no skoro Zubek wybrał opening wizual nowelki, to ja też wybiorę opening, yy, który wygląda jak opening gry, i, czyli opening Fairy Stories 3 z odcinka Anime New Game. On ma bardzo ładne statyczne kadry. Niektóre są takie ale baśniowe ten jeden mężkami, ale jest plec. też taki jeden, gdzie to chyba chłopiec obraca się i ma takie demoniczne rogi, świecące demoniczne oko oraz takiego cień go oplata swoimi dłońmi w niecnym uśmiechu. A wszystko taki, wszędzie są takie refleksy świetlne. Migające światełka pomarańczowe, co na biera też takiego demonicznego, złego charakteru, ale luku, Tak, a sama postać jest rysowana tak cał, całkiem moją i jakby mimo, mimo tej jej grozy, jaką budzi, to jest też całkiem zabawna przez kontrast, ponieważ jest taka... Mi, wydaje się, że to była miła postać, która została opętana i tak kontrastuje ze sobą, przez co jest bardzo fajne. Dobrze, czy ktoś zmienia zdanie? Czy Sowa pójdzie w ruch? Dowiecie się po reklamach. No, nie powiem Jedno, jedną rzecz muszę przyznać. Nie spodziewałem się, że w tej kategorii Sowa pójdzie w ruch, szczerze. Ja szczerze mówiąc, Sesiu? Ja też. Ale... Co? Ale do tego doszło, do więc... Do tego doszło, w związku soba z czym... Sowa jest Sowa. W związku z czym? Dwa... Y, y, dwie cyferki. To Drifters. Y, cyferka na niebieskim i ani Anijeny na czerwonym. To niech będzie Fairy Stories. Na niebieskim Anieny, a na czerwonym Cyferka. To niech będzie Izetta. I na co głosowałeś się, bo już mi wypadło? Na Classical Lloyd. Na Classical Lloyd na dwóch Anienach. Ale, ale się przymierza do tego rzutu. Ale się przymierza. Zaraz idziemy zobaczyć. Maszyna nosująca poszła w ruch. Zobaczmy. Uwaga, uwaga. Muszę aż no, już zobaczyć. Będę was chwilę trzymał w niepewności, bo aż muszę sam zobaczyć, które jest które. Otóż yy, niebieskie to anieny, a czerwone to cyferka, co oznacza, że wygrała Izetta. Jednak szczęście jest po stronie Magdy. Jednak szczęście jest po stronie Yuri. Szczęście jest po stronie Juri. jestem z tego dumny. Aż wpisałem w odpowiedzi Yuri zamiast Izetta. Dobrze, okej. Okay. W takim razie przechodzimy do, do najlepszej kwestii, jaka padła w anime, najlepszym cytacie. Uwaga, może w tym razie jak Madzia jako zwyciężczyni poprzedniej rundy zaproponuje nam cytat, który powinniśmy uznać za najlepszy w tym roku. Kurde, ale ta kwestia musiała być wypowiedziana wtedy, tak. No, powiem wam, że jest ciężko, jest ciężko, Ym, ale... Nikt nie mówił, że będzie łatwo, Dokładnie. tak? Ale wybiorę tekst o czytaniu ruchu fal. Dobrze, w takim razie potrafię czytać z ruchu fal. Nie, potraf... umiem czytać falę, przepraszam, umiem czytać falę. Co wybiera Tomasz? No cóż, czy to była. <coughs> czy to moc ducha, czy on sam jest duchem? Tomasz, widzę, poszedł w bardzo dobrą stronę, ponieważ ja wybieram dokładnie ten sam tekst. Czy to moc ducha, czy to może on sam jest duchem? Co wybiera. Oczywiście jest to kwestia z magii sindbad Noboken, podczas tak jak, wypowiedziana tak jak przez pewnego mężczyznę, który oglądał przedstawienie Sindbada. Eee, w takim razie, Lesiu, wszystko... No, nie, no zdecydowanie, ja też nie wiem, czy to duch, czy on sam jest duchem. Top. Więc no, zdecydowanie mój głos eee, idzie właśnie okay, na tą kwestię. Poważnej... Nie, dobra, ja też decyduję się na ducha, zdecydowanie. Okej. Okay. Przechodzimy znowu, do... Znowu Sindbad Noboken jest znowu jedyną, jedyną bajką, która jednogłośnie wygrywa. Mm. Ale tym razem, tym razem wy wygrała jednogłośnie po zmianie głosu, to już co innego. Dobrze, teraz mamy takie bardzo krótkie kategorie, ale nie mniej ważne, a nawet więcej. Otóż wybieramy najlepszego, absolutnie najlepszego youtubera bądź youtuberkę roku 2016. Nie możemy wybrać sami siebie, ale spokojnie i tak nigdy w życiu nie wybralibyśmy naszego kanału. <grym> nigdy nam nam, nikt nie nam to nawet do głowy. Dokładnie. No, żarty żartami, no ale w jakichś granicach. Dobrze. W takim razie ja odpowiem. Ja myślę, że każda odpowiedź będzie inna. Bo ja odpowiem Daria. E, ja odpowiem Daria A może tak Manga Shoujo? Group A, wyłamał się jeden, czyli niejednogłośnie, ale zdecydowaną większością Wygrywa Daria a na miejscu. Myślę, że, jakbyś, myślę, że jakbyśmy zapytali Darii To ona też by wybrała Groupson TV Ja, ja myślę, że I kanał. dlatego najlepszą youtuberką według Podcastu Animologia w roku 2016 Zostaje Daria Ale najlepszy Groupson TV W roku 2016 Wędruje do, według mnie, SoNA TV Czy najlepszy kanał Groupson TV, tak? Tak No ja wybieram Groupson TV Eee, ja Tomku? niestety nie mogę się zgodzić jest ponieważ kanał Dava, Dawid Magdaliński który jest lepszym kanałem grup TV niż grup TV mm, Grubo, a co powie a na ja temat? że Soła poszła w ruch, ja też głosuję na Dawid ja, Dobrze, ja chcę, w takim żeby razie kto kategorii... jest lepszym Groups on TV? Groups on TV czy Dawid Magdaliński? Ja chcę, żeby w kategorii grup okay. TV przegrał Groups TV Dobrze Dwa anijemy, lub dwie cyferki to Groupson TV. Uwaga, uwaga, maszyna losująca. Idzie w ruch. Czy nawet mogę stąd zobaczyć wynik? Co się stało? Czy może zobaczyć wynik, czy już nigdy go nie zobaczę? <grym> no cóż. Groupson TV przegrał nawet swój własny kanał. Sowa przemówiła. Chociaż nie jestem pewien, czy ta nagroda to takie przegranie, czy raczej nie wygranie. Dobrze, ale jeśli jesteśmy już w klimatach YouTubeowych, to e, proszę mi powiedzieć, jaki jest najlepszy odcinek siema krapy od z kanału Spychu9.1. E, to ja zacznę, dobrze? A ja na odcinek czwarty, ponieważ... Mam ciągłe nadzieję, że czwarty odcinek będzie ostatnim odcinkiem. się Dobrze, okej. Okay, yy... Ja chciałbym oddać swój głos na podsumowanie tygodnia Bukiego, numer 30... 30... nie, 20. Tomku? Ja na... oj, czytaj się nazwę filmu, bo nie wiem. Kuro kuro myślik. recenzja anime. No chyba sowa pójdzie w ruch, bo ja głosuję na e, utwór Eminema pod tytułem Berserk. Nie, ja zmieniam w tym wypadku swoje zdanie i głosuję również na recenzję Kuro Mokuro. <grym> czy, czy Tomek zrobi plot twist? Ja zmieniam swoje zdanie i głosuję na utwór Eminem'a, zazwany Survivor. to ja Survivor. zmieniam swoje zdanie i głosuję na Kuro a, a nie, Tomku, prezes. a dobra, nieważne w tym wypadku. Chyba słowa musi pójść w ruch. Nie no, Magda zagłosowała na Kuro Mokuro, więc Kuro Mokuro wygrało. Kolejna. Zagłosowa... się na dwa różne utwory Eminem'a. O to ja w takim razie zmieniam na survival Eminem'a. W takim razie ja zmieniam na Berserk. No cóż, chyba nie będzie tu zgody. W takim razie wygrywa odcinek Ale... kurwomukuro recenzja. Okej, okay. i... wracamy. Zawsze najlepszym odcinkiem się w tym roku, na kanale SPYCHU9.1. Jest recenzja Kuro Mokuro. Dokładnie. W takim razie przechodzimy teraz znowu do kategorii bajkowych. Witamy w bajkach. A tak, tak swoją drogą, czekaj. Zauważyliście, że w 20 bajkach najlepszych w tym roku nie ma Mokuro? No to wiem, zauważyłem. Dobrze, w takim razie. Po, Wiecie, nie bo jakoś mi się nie Jako specjalistka od shortów powinna bo być tutaj też. To Dobrze. Tomku? Hagan Orchestra. Lesiu? Hagan Orkestra. Stawiacie mnie przed bardzo ciężkim wyborem, wiecie? Zupku. Zupku, w widziałeś anime, taką, dob ta taką dobrą parodię Fate'a poza First Order'em? Dobra, muszę to przyznać. Co, co byście fait, zrobili w, w tym momencie? <śmiech> e, Przepraszamy, Dario. A w sumie Magdy nie przepraszam. Ej, e, dobra. <śmiech> Dobra, w takim razie najlepszym shortem niemiły, według krytyków jest, naszego jest, podcastu zostaje Space Patron Nnuko a najlepszym shortem według Tępych Mas zostaje Hagan Orchestra. To... No ja bym się bardziej liczył z głosem ludu ja Tak. Też. No widzisz, Francuzi kiedyś nie chcieli liczyć się z głosem ludu i patrz do czego ich to doprowadziło. To, to, lud, to lud się zaczął liczyć z ich głosami Dokładnie Więc wiesz Madziu Razem zrewidować poglądy. Eee, nie. Jestem obrażona okay. w podcasty. Okej, okay, ale ty, Madziu, zawsze jesteś obrażona Nie, że jestem takim obrażona, tylko że nie psuje. Ej, to nawet nie psuję już konwencji, Jasiek, podcastu, bo Madziu i tak jest obrażona. Ale obrażana. nie jestem obrażona, tylko obrażana. Nie jest najlepsza PVK na następny rok? Czemu ci ktoś mnie nie słucha? Co jest najlepszą PVK na rok następny? Madziu, może tym razem chcesz. Się Cze powiedzieć. Czemu mnie nie słuchać? A coś, coś, coś mówiłaś? Że jest obrażana. A. Ale nie, to nie jest P.V.K. To nie, ma, nie było takiej To <śmiennie> nie jest P.V.K. Nie przyjmujemy takich odpowiedzi. <śmiennie> eee, na, na, na, Więc Madziu. A. Dokładnie tak. Co? Z, z, no... Zapadła nie zamienione Dokładnie. Bo nie jestem pewien, czy tym razem Cię nie słuchałem, czy nie powiedziałeś Słucham nic ważnego. nie ale ale nieważne. Ma... To, to ja zagłosuję okay. na utwór Dywida Bołego. Albo Cię zacięło, albo nie powiedziałeś tytułu. Albo nie słuchałeś. Nie, tym razem Jasne. słuchałem, uważniej było. To ja zagłosuję na... tego. No i wtedy przestałeś no słuchać. słuchać. Okej, okay, to <gulanie> <Dokładnie>. ja zagłosowałam, <gulanie> Lecimy dalej. <gulanie> nie ma Madziu, proszę, proszę Nie odpowiedź. wiem, cokolwiek. Ja będę... No, na jaką serię czekasz? Na show, y, ale jeszcze nie miałem pełnej powłaty. No ale to może być krótka posałutka. Nie miałem jeszcze pochowę. żadnej. No, nie miała pełnej animia, ale to nie może być problem. To jest różnica. Ey, miała chyba nawet wczoraj widzieliśmy. Widzieliśmy ją wczoraj. No, w sumie tak. Więc istnieje jak coś. Dobrze, Tomku. Come on, friends. Ooooo. Jezu, i jak, Jasi? Eee, dobrze, w takim razie, Lesiu. To ja mówię Jojo. Senki. <głos> Bardzo chciałbym, chciałbym zagłosować na, na tego, na Kobayashi-san, ale po prostu ta PVK nie była zbyt dobra. Jak już pisałem na grupie, bo nie każdy jest na grupie. My, so, my bardzo się kochamy na podcaście i zazwyczaj sobie źle życzymy, żeby bajki, na które czekamy, się nie udały albo mówimy, że Rakugo to słaba bajka. I niestety to jest taka sytuacja, Kiedy której, w której bardzo chciałem, <laughs> żeby Jojo Senki się nie udało i było tragiczne. Ale niestety ta pv była zbyt dobra. No te konie już... i tak mnie kupiły. I niestety nie mogę już tak mówić i też czekam niestety na Jojo Senki. No, A, więc czyli ja nie jestem jedyną osobą, uwa która uważa, że Jojo Senki się nie uda. Ale ty, nie, ty nie, ja też uważam, nowelki. nie, nie, wróć Tomku, Ej. ja też uważam, że się, ja też uważam, że się nie uda, ale pvka jest zajmowała. No, ja, ja chciałbym, żeby się udało, ale nie wierzę, że się uda w żaden sposób. Ale, ale, ale ja, to, ja też to, liczę, że to, się uda, bo to, się robi, uda, to robią to randomowi ludzie. Nikt, ale żyjmy marzeniami do tego czasu. To nie jest poziom... To nie jest poziom... Junket no Mari, gdzie po PVC liczyłeś nas bajkę 110, na a była bajka, która mogła walczyć w kategorii z Overlordem, najlepsza bajka 7 na 10. Nie, nie była 7 na 10 Nie no, bez przesady. Miała, miała wiele fajnych rzeczy, ale... No, z no to z na jaką ocenę była? Z, P z, z, z ja Ja też. Okej. Okay. No z no. pvki była ten... Z pvki zapowiadałaś... było jak 9-10. No tak, ale... Wiesz co, to nie jest 7 na 10, bo za dobrze historycznie było. No jeżeli PVK i wygląda 8 na 10, no to akurat bajka będzie okay. 5 na 10. No, nie wiem, mi ta, mi ta niestety. Ta pvka wygląda na 5 na 10. Ale już no, ale wiemy, mówię. że będzie miała najlepszą scenę. No to wiadomo, że Zubek wybierze najlepszą scenę i No co, to, to możecie, ej, ej, możecie Zubek, puszczać zakłady Zubek, już. Zubek, gdzie podobno dostaje Anibę, może nawet w przyszłym roku. O, ho, o cholera, no to teraz już, <grym> Jezu, tyle nazistów <grym> o, w moich bajkach. Nie, nie, to, to, to jest tak, żeby właśnie teraz spocił tak, tak łuf, o oh, cholera, Jezu. Takie, zubarię, zubarię, jak to jak to to wiesz, wiesz, Starter nie uzbiera pieniędzy. <grym> nie, takie, takie, wiesz, bo wychodzą dwa chujowe Juri, ale za to dają mi dwie serie o nazistach. Skala się wyrównała. E, Okej. Okay. W takim razie przechodzimy do bardzo ważnej kategorii, jaką jest najbardziej nikogo seria roku. Tego, który minął. Tego, który minął. Min, mijał Jaka właściwie. Jaka była dla was najbardziej nikogo? Jaka seria najbardziej was po prostu... Nawet nie to, że was nie obchodziła, tylko nawet o niej nie pamiętaliście. To jest złe sformułowanie. Ja, ja chcę zostać przez sformułowanie najbardziej nikogo. Dobrze, możesz interpretować jak chcesz. Ja będę interpretował po swojemu. Dobrze. To, to... Ja nie wiem tylko, który wybrać między y, filmami Kimi no Nawa i Koeno no Kotachi. Ale panego bardziej który nikogo. Który wy... odniósł hipsterską odpowiedź na to pytanie wybrać. <głos> Dlaczego? Po prostu. Wiem, jest najbardziej nikogo, bo najwięcej osób daje niego jebani, to jest oczywiste. Dlatego to jest... Więc... To tak jakby się may... wyklucza, ale okej. Okay. Nie no, Lesi jest takim Więc... mainstreamowym mój... hipsterem, on, on jest hipsterem, tam gdzie jest dużo osób jest hipsterem, w sensie w tym kierunku. Aha, w ten sposób. <laughs> ok. Dobrze, w tym wypadku mój głos idzie na... Koen Okej. Okay. Bo ja, bo ja cały czas nie wiem dlaczego ludzie hajpują ten film. Dobrze, czy Madzia się już odbraziła na tyle, żeby z nami rozmawiać? Jeśli tak, to znowu może się obrazić. Ale Magda nie była obrażona, teraz powiem. To nadal nie jestem obrażona. To brzmiało jakbyś chciała powiedzieć, że nadal jesteś obrażona. Wiem, tutaj. myślę na serio. Dobrze, okej. Okay. To w tym czasie może Tomku? No... Chciałem zagłosować na show, ale jest jeden problem. To jest, taka seria, to jest taka seria, o której pamiętam, że istnieje, ale było takie Orange, o którym średnio przypominałem sobie za każdym razem, że coś takiego w sumie istnieje, jak ktoś o tym mówił. To mogło być na przykład w ciągu godziny co 5 minut, bo ktoś mówił mi o Orange, ale z każdym zdaniem zapominałem o nim co chwilę. Więc oh. Orange wiesz co, bo ja chciałem właśnie zagłosować z tego samego powodu, ale jeszcze, gor jeszcze gorzej tak właściwie. Na drugi sezon Sołmy, <grym> o którym zapominałem po prostu w ciągu dwóch minut od kiedy o nim usłyszałem, a ja lubię Sołmę, ja widziałem nawet pierwszy odcinek drugiego sezonu Soumy. Ja dopiero jak miałem, jak wiesz, zadałem sobie pytanie, jaka seria była taka, która mnie pominęła, to mi się przypomniało, że, wy, że wychodził drugi sezon Sołmy. No mi przypomnieliście teraz, że, ten, że to taka seria, o której nie pamiętałeś. Ej, w sumie była taka, jak ona się nazywa. Ale z tą sobą się zgadzam. Ja pamiętam tylko dlatego, że podobały mi się tam ostatnie ale, odcinki ale tego ja... sezonu. No, a ja także zapomniałem. No bo to były najlepsze, Ja odcinki miałem zamiar oglądać są, no. ten sezon i obejrzałem pierwszy i zapomniałem o tej serii i za każdym razem, kiedy ktoś mi o niej przypominał, to przypominał mi o niej na tyle krótko, na, na tyle krótko, że po prostu y, zapominałem znowu o jej istnieniu i koniec końców jej nie obejrzałem. Ej, to ja podobnie miałam chivikę, bo bardzo na nie czekałam i obejrzałam pierwsze dwa odcinki i całkowicie zapomniałam, że ta seria wychodzi. Ja bym chciał zapomnieć, ale pamiętam. Wiem, że nie obejrzałem. Chciałbym zapomnieć. Że, że są te chwile, to... chwile, które są na niebo. Chcę... Dobra, w takim razie, czy, czy, czy to oznacza rzut sobą? Wyślij wyś, wyś SMS-a o treści Zubek, jeżeli chcesz, żeby Zubek przestał śpiewać. Wyślij SMS-a o treści Zubek2, jeśli chcecie, żebym nagrał cover. Taka, a tak naprawdę to mój mnie telefon nie było. Więc muszę SMS-a wysłać. E, czy ja kiedyś nie miałem nagrać czegoś coveru? Nie, chyba nie. A miałeś, widzisz przy... do a. Widzisz każdy Nie, do George'a nie, nas... nie miałem, na pewno. Każdy z nas Miałeś wyzwać na, Miałeś wyzwać na rabat dla like, w George'a. Mm, nie, to, to coś takiego się nie zdarzyło. Dobrze, czy mamy rzucić sową? Rzut sową, rzut sową, rzut sową. Tak. Dobrze, w takim razie. Lecimy tak. Dwa, dwa numerki to Orange. N numerek na niebieskim i Anieny na czerwonym to będzie Koenokatachi. jeny na niebieskim i numerek na czerwonym będzie, powiedzmy, soma. I... A dwa Anieny to będzie... Zawsze zapominam ostatnie, co mówię. Co mam zamiar powiedzieć. <głos> <głos> Maciu? Chibik. E, Maciu, pomóż. Słuchaj, <głos> bo przestałam Cię przed słuchać. Co mówiłeś? E, Jaka była Twoja odpowiedź? Chibikę. o. Bo zawsze jak to wypisuję, to zapominam ostatnie, które mówię. Dobra, przepraszam, o rzut. O Jezu. Widzę wyniki, a ja nie wiem co oznacza. Ja, nie ja je, tak? też, ja też nie, to nie. Dobrze. Mamy niebieskie animacury, anijeny. Niebieskie anijeny yy, i czerwone cyferki czyli jest to. Soma. O. Jest, w końcu, w końcu Magda nie wygrała. No to dobrze, bo w A... chciałam na początku myśl na Saumę, ale chciała być stary. Nie wybrać. Ja ciągle liczyłem, i... ja ciągle liczyłem w głębi serduszka, że przejdzie przy, przy, przy, przy tym zestawieniu to Kano No niestety. No, ciągle przeszło, że najbardziej nikogo serią, nie, w kategorii najbardziej nikogo seria według podcastu Animologia, najbardziej nikogo serią został drugi sezon Souls. No tak się stało. Dokładnie. Okay. A co jest najlepsze, najbardziej nikogo seria, skończyły trząsowy na podcaście. Dokładnie. A. W takim razie, najlepsza seria, która nie dostanie kontynuacji, która nie jest Space and Wolf'em z tego roku lub nie z tego roku. Skomplikowana no, kategoria. Skomplikowana kategoria, tak jak ten podcast. Wyda w tym momencie wydawałoby się logiczną odpowiedź 5.0 od Sukaima, a tu Zong. A widzisz. Z tego roku, tak. To powinniśmy... Albo nie z tego roku. Z tego roku lub nie z tego roku. Możesz wybrać, co chcesz. A nie, nie, bo to być coś, co widziałeś w 2016, no. Musi być coś, co widziałeś w 2016? Nie, nie, nie. No, to by miało sens, Zupku. No dobrze, to niech będzie. Coś, co widziałeś w 2016. W takim razie... No to niech wiesz, się... powiedz nam. Słucham? To nam powiedz, Zupku. Dobrze. No i oczywiście kresy, ponieważ kresy dostały... E, dostały pierwsze te e, dwa sezony e, i, i pierwsze, e, te pierwsze sezony są o, o wojnie i e, tego, jak to no bo tam fa fabularnie jest coś takiego, że e, jako arystokratyczna e, tam arystokratka i córka imperatora, i tak dalej, i tak dalej. Protaszka musi z protagiem przebyć szkolenie wojskowe, a później takie jakby handlowe. I najpierw przez 10 lat musi ten, musi służyć w armii, a później być kupcem. I generalnie to te pierwsze sezony opowiadają o tym. Jak to? O tych czasach, kiedy służą w armii. Generalnie... O, o, bo to są trzy sezony nawet. Yy, I generalnie są jeszcze zafilerowane. Ja bym chciał kontynuację o tym, jak są kupcami. Bo to taki gwiezdny Space Novel. Ale nigdy wiesz, że kontynuacji nie dostanie. Yy, wiesz co? Nowela chyba dostała niedawno kontynuację. To... O... <gry> Stąpasz po cięgim lodzie, bo jeżeli by to wygrało, a potem dostał kontynuację, to trzeba odebrać tę nagrodę. Nie, nie, nie, bo to nagroda roku 2016. No a... ale to są rzeczy, które nigdy nie dostałem kontynuacji. No dobra, no to faktycznie. No ale cóż, ja wybrałem no... ja wybrałem i to no, no Mosho. Co, co wybierasz tyle, Ja wybieram e, oczywiście. Ale widziałeś w tym roku? Tak, tak. Do, niedawno co? Nawet recenzja była na kanale. Gdyż ja zdecydowanie stawiam, że najlepszą serią, która nie dostanie nigdy kontynuacji, bo na przykład jestem w stanie uwierzyć, że może kontynuację kiedyś dostanie takie kino notabi, chociaż studio, które zrobiło, nie istnieje i tak dalej, ale to jest większa szansa niż na to, że drugi sezon kiedykolwiek dostanie bento. Skąd wiesz, może będę to akurat dostanie. Oczywiście. Dokładnie. Mówię. Mówię, dużo większe prawdopodobieństwo daje, że martwe studio, które ma prawa do noweli. Bo to nawet zaczynam nawet nie istnieją już ci ludzie, którzy byli komitetem produkcyjnym. To tak, to, to jest większa szansa na to, niż będę dostanie kontynuację. Okej. Okay. Okej, okay. w takim razie Magda. To kumajronokrusa. jak Ale... słodko. Choć, choć jeszcze w tej kategorii walczyłem ze sobą, czy nie, powiedzieć hibikę <grym> Jeden. Jeden. <grym> tylko dlatego, że jedna mango zostało pożyczo pożyczone i nie jest w ogóle kontynuowane. I po, po akcji z Anime ma tylko jeden tom do przodu i prawdopodobnie nigdy nie zostanie skończony. A to super serię. No, o. Dobrze, w takim razie tomku. No cóż, no, odkąd zobaczyłem po raz pierwszy Bento, to ciągle czekam na kontynuację. To mnie więcej. No, a, potem, a potem dotarło do mnie, że nigdy jej nie zobaczę. <śm> Więc mogę czekać jeszcze długo. Dobrze, w takim razie naj... <śmiech> oficjalnie w kategorii najlepsza seria, która nie dostanie kontynuacji, która nie jest Space and Wolfem, jest z tego roku <śmiech> lub nie z tego roku to bento według podcastu <śmiech> Animologia. To jest dość skomplikowana kategoria, ale ważna tak samo jak wszystkie inne. Dokładnie. A teraz uwaga, specjalna, specjalna kategoria, którą świadczycie tylko u nas. Największa tajemnica tego roku. Otóż ja chcę zagłosować na to, że największą tajemnicą tego roku jest bardzo zagadkowa sprawa, jaką też jest 7 powodów, dla których nie warto oglądać Orange. Ewidentnie mój głos również idzie na to. Tomku? Ja też jestem ciekaw, jakie jest 7 powodów, dla których nie warto oglądać Orange. Madziu, teraz... I to jest historyczna chwila. Przegrywasz 3 do jednego chwilowo. <grych> ale... Możesz Może jeszcze odwrócić losy tego mężczyzny. Możesz zmienić jeszcze losy tego głosowania. Wystarczy, że powiesz nam tam te siedem powodów. Wtedy przestanie to być tajemnicą i będziemy mogli ponowić głosowanie. Wybijesz nam szable z dłoni. Siedem powodów, dla których nie można wyjrzeć. oręcz. A co nie powinno się? Ale ty nie możesz na to zagłosować, bo ty wiesz. To nie jest tajemnica na ciebie. To dobrze. To w takim razie możesz nam powiedzieć, jakieś jesteś. To będzie tajemnicą i mój głos jest nieważny, więc to wygrywa. ale Nie, no musisz coś wybrać. Nie można tak. To jest demokracja. Nie można tak. Co mogę Wybieram... Nie wiem. Losowałam serię z Mala. Już się losuję, już wam mówię. Pierwsze co weszłam na Mala ktoś ogląda Momo Enotegami, więc niech zostanie to tym. Dobrze. Dobrze Największą, jest zagadką... Największą zagadką Magdy jest czym jest Momo Enotegami. Dobrze. Okej. Okay. W takim razie, teraz indywidualne, indywidualne, nagrody dla naszych kochanych słuchaczy, Nagrody? To znaczy, wirtualne nagrody, nie myślę, że mam wyślemy. Dokładnie, no szanujmy się trochę, tak? Dobrze, w takim razie, nagrodę za najdłuższe komentarze, myślę, że jednogłośnie yy, może, może dostać Shadow Guard. Tak. Myślę, że tak. Myślę, że tak. Dobrze. Nagrodę za, e, najlepszy, za bycie najlepszym hejterem kanału Spychu 91 Brewcaster. Oczywiście. Ja się Dobry. byłam, jest to niejaki litsiu, no, nie ma się byłam. Zostałeś przegłosowany. Je jest niestety. to trzysiu. Dobrze. Ja widziałem w tym nienawiść, jak przelewał to na klawiaturę. E, w takim razie, teraz, Tomku, możesz e, dopełnić nienawiści i powiedzieć o tym, jaka jest według ciebie najlepsza seria z dwukropkiem w tytule. Jest to Tavar Rumono, dwu, dwukropek i Suarino Kamen, <głos> które <głos> kończyło wychodzić swoją emisję w tym roku. Dobrze, Madziu, jak jest według Ciebie? O Boże, to znowu bo ta super kategoria, żeby, było, żeby mi poratuje się, powieś pierwszy, a ja się zastanowię. Nie, nie, to, ja, to, to, ja, przekażę, to ja, ja przekażę w takim razie głos Lesiowi. Ale która z tych dwóch dan kategorii wypadła? Jaka jest najlepsza seria z dwukropkiem w tytule? I z tego roku? Tak. Musiała się zakończyć w tym roku? Nie, musiała wyjść w tym roku. Okay, musiała być, wie, w tym wie, roku. musiała być w, w tym Gundam, roku. Musiał być w tym dwukropek, Iron, Blooded drugi sezon. Ale to jest ta kategoria, przecież tam miał być dwukropek albo średni. co wy zrobiliście? Nie, miał być tylko dwukropek. A jest ze, szy... A je... A je ze średnikiem? Nie, nie przegrałeś. A... nie nie ma ze średnikiem i nie będzie. Czemu ja muszę wybierać jakiś słabe bajki? No, tak? ma... trudno. Ze średnikiem wyszła tylko jedna seria, więc bez sensu. To ja muszę wejść za mala i zacząć, że jest jakaś bajka, no co wy. No O, <grym> no, prawie wymusiliśmy to rezero chyba. Nie no, nie zagłosuję. Pierwsze co mi przyjdzie do głowy, na co wyposzedł mój głos, to był. ...gej? To Sejsend Cerberus. <grym> eee, dobrze, w takim razie ja jako najlepszą serię z dwukropkiem w tytule, a tyle się możesz zagłosować na konkreta, a ja wybiorę Nejimaki Seiren Senki dwukropek Alderamin. Co tam jest dwukropek w Concrete? Concrete Revolution dwukropek Choujin Gensou A to wylane. A to wylano, co wiadomo. Dobrze, w takim razie e, w, te, w takim razie Będziecie musieli mi zaraz podyktować, bo pamiętam, że mój jest Alderamin, który będzie na dwóch cyferkach. E, co miał Tomek? Tomek miał e, i no I Itsukai Okej, to Tomasz jest na, niebieskim, na niebieskiej cyferce i czerwonym Anienie. E, w takim razie... <ścoughs> znaczy Anienie, Matsuri e, W takim razie e, trzecie to... Jest Magda, Magda, co ty Iron. wybrałaś? Iron Blooded Orphans I co, co ty wybrałeś, Lesiu? Co będzie na dwóch a? Concrete Revolution, i... Chojin Gens Od The Dobra, Last Concrete. Song I uwaga, uwaga, uwaga, uwaga, uwaga Zwolnienie maszyny losującej I rzut I zostało wyrzucone I znowu nie widzę stąd wyniku Bo jeden, jedno mi uciekł, muszę zdać się na Lesia Lesiu, co tam widzisz? Dwie cyferki. Dwie cyferki, wygrał Alderamin! Muszę <grystanie> najgorszej. <grystanie> <grystanie> jako najlepsza seria z dwukropkiem w tytule. Dobrze. W takim razie, najlepsza seria z RE w tytule. Wychodziły trzy takie Może serie? Może tutaj się wybijecie jakieś? Więcej? R -ry, Są co Ry-e, tak? Ry-e. ry, R -ry. R -ry. R -ry. Mogą być w dowolnym miejscu tego chodziło. tytułu. Tak, mogą być w Na przykład... E, znaczy, nie, dobra, w sumie nie wiem, jaki przykład podać, ale... Generalnie, jeśli w skład słowa wchodzi, wchodzi ry-e, to... wchodzi. Ale od tyłu berserk to jest też le. Ale nie, ale na przykład w, w już mare. Ja jednak uważam, że w tej kategorii mogę oddać swój głos bajce, która najbardziej zasługuje, bo nie było jej w żadnej kategorii, a jednak jej dankastyczność musi zostać minimalnie chociaż doceniona w tym roku, więc mój głos idzie na y, re -write. O, e, W razie czego e, ten unicorny też mają ja re, więc jest trochę tego re. Więc, więc to nie, nie można powiedzieć, że nie ma re, bo jest re bo nie ma re. Trochę, trochę przypał. Dobrze, w takim razie Tomku, Tomku. Utawa re, rumono, utsuari Okej, okay, dobrze. Madziu, czy masz jakiś pomysł? Ja się już sekundę, bo muszę sobie sprawdzać wszystkie re. Wszystkie re. Wszystkie re, szybko, szybko, re. Co będzie miało więcej re? Co będzie miało re? Re. Co, przy, trzeba wybrać wszystko, tylko nie re zero. Ja mam, że z to mojej top Irela, 10 Irela, i... nie, nie ma żadnego re. Ja Wam powiem tak, <coughs> że nie pamiętam jakie było moje. A, tu jest moje top 10. Madziu, Madziu, Madziu, Madziu. regalia. E, I... To łóżko, to, to, to, to Nie. Ale Madziu, to jest regalia de tre... <śmany> Starred, <śmany> <Start. śmany> A ja zagłosuję na Fejtke Light Liner Prisma Ilia d Rai. Drei. <śmany> <śmany> <śmany> Więc... Ej, ej. Czy nasze głosy znowu będą podzielone? To ja zagłosuję na Mobiltube Gundam Unicorn Re0096 I na co zagłosuje Lesiu? Już mówił. Ja już powiedziałem, że głosuję na najlepsze Re A, na re No ja się zastanawiałem jeszcze nad Mahotsukai pre Cure, ale no cóż, w takim razie nikt nikogo nie przekona, więc chyba trzeba wykonać kolejny rzut. Ja? Na Fate Light Liney Prisma Iliad To najnowszy sezon? To ja na niego głosuję. Wszystko byle nie to ja głosuję Maj na sobie ja wszystko, żeby ruszyć. <głos> więc jednak byś się zastępował, co to Dobra, warto. w takim razie dwa takie same to Rewrite, jedno takie, to drugie takie idea. to. Y, Drive, fatek, light. O, maszyna ruszyła na mnie. Nastąpiło zwolnienie. Mój <głos> I zatyka, nie to jest... To, jest... To, jest... to jest... O! O! Jedno takie, drugie, takie, drugie takie! O! O! O! Nie! Nigdy nie cieszyłam się z jakiejś tak takiej wiadomości o fejdzie. tak swoje nie, że <śodgłos> słyszałem to na że słyszałem to na korytarzu. I to całkiem głośno. Spoko, ja całkiem głośno słyszałem też, to tam jest, nie dotykam. No widzisz, ale ty nie powinieneś tak upubliczniać moich intymnych związków z Lesiem. Wiem, ale to każdy wie o no tym. Tak, nie? ale wiesz, ja się, ale ja, ja jestem w tym temacie bardzo odsunię, ja się wstydzę później. To wiesz. E, dobra, w takim razie oficjalną y, najlepszą serią z Re w tytule y, zostaje Fate, Kaleight, Liner, Prisma, Ilia Dry. E, Okej. Okay. I tutaj dochodzimy do przedostatniej kategorii, a w sumie ostatniej, takiej stuprocentowo poważnej, czyli naj, największe, rozczar znaczy największe rozczarowanie serią nie z tego roku. Albo, wiecie, po prostu serią oglądaną w tym roku. Niech będzie, czy z tego, czy nie z tego, to nieważne. Roku Serią oglądaną w tym roku. A zmienię sobie kategorię, bo mogę. No jesteś prowadzącym tą galę. Dokładnie. Po coś ten garnitur zakładałeś? Yy, bo po prostu moim, yy, moim ideałem i wzorcem jest Batman. Yy, który zawsze ma na sobie garnitur. Okej, okay, w takim razie może, może, może Tomku. Czym się zawiodło w tym roku. To najbardziej. Kono mini kukuło Usukushisek i taka bajka od Gainaxu i Shaftu, która tak na papierze na plakacie, wyglądała jakby miała być ciekawa, tak całkiem. Mówił, że coś może być ten plakat. Pierwszy odcinek też był całkiem ciekawy, a każdy następny już nie. Tak trochę się zawiodłem, bo oczekiwałem czegokolwiek, a nie dostałem nic. No cóż, ja mogę powiedzieć o serii. Oczywiście wypo... nie znam się, to się wypowiem, bo nie widziałem serii dalej niż dwa odcinki w tym roku. Ale i, i tak powiem, że najbardziej, najbardziej rozczarował mnie Joker Game. Bo ja bardzo lubię lata 20-30. Jak i... możesz, Zupku. Yuki i pułkownik już <śmiech> to zaplanował, że cię rozczarujesz. To <śmiech> Dokładnie, on to, on to wszystko przewidział. No cóż, jak, jeśli. Posłuchaj, jeśli miał w tym jakiś interes, to jest tak dobrym szpiegiem, że podobał zadaniu i faktycznie rozczarował mnie tą serią. Miało być fajnie, miał być klimat międzywojenny i wojenny, miało być o szpiegach. Ja dostałem e, bandę dziwnych typów, takich, którzy tłumaczą ci, e, że którzy tłumaczą ci, kurwa, jedną metaforę przez 5 minut na 8 różnych sposobów, żebyś na pewno zrozumiał, jak bardzo oni są sniki. No, Lesiu? No, ja kulturalnie to, bo hejtuję tą bajkę dość sukcesywnie ostatnimi czasy, więc czemu nieoficjalnie oficjalnie na nagraniu? Mój głos idzie do Nonon Biori Repeat, które miało okazję w zeszłym roku święcić u nas triumfy w kategorii Najlepsza bajka, nie z tego roku. No, w tym roku raczej nie, nie, nie święć takich triumfów. Choć mogła, bo Magda widziała. Ale trzeba przyznać, że po pierwszym fantastycznym, wybitnym i absolutnie urywającym wszystko przy głowie pierwszym sezonie przyszedł czas na drugi. Gdzie tak jest, gdzie pomyśleli sobie, bodaj, kto to robił, Silverling. W Silverlingu sobie powiedzieli, ej, ludzie robili śmieszne memy z naszej bajki, wstawmy więcej memów. A oni powiedzieli dobrze panie, Silverlink. Będziemy mieli same memy, bo nasza bajka już przestaje być jakkolwiek poważna, bo jak mam bajkę o małych dziewczynkach, to nie może tam być nic poważnego. I mniej więcej tak wygląda cały drugi sezon, który jest niekończącą się karuzelą śmiechu super zabawnych i wymuszanych na widzu żartów przez całe odcinki, czy tam półodcinkowe arki. Absolutnie, no, no, no Repeat, to jeżeli pierwszy są był na 9, drugi jest na 7, nie polecam. Okej, okay. Madziu? Muszę zatem wspomnieć, że całkowicie nie zgadzam się z lesiem, ale to już pomijając to. Eee, a druga bajka, która zawiodła, to chyba postawię na Angel Beats. Tylko dlatego, że ja byłam jedną z tych osób, które wiem, czy, czy fabuła jak i cokolwiek związanego z Angel Beats ominęła, nie miałam pojęcia, zabrałam się za tą bajkę mając duże nadzieje. Ponieważ bardzo dużo osób ją chwali i mówi, że to bardzo dobry tytuł, lub chociaż dobry. Dla mnie jest średniowy i myślałam, że będzie lepiej, było gorzej i tyle. Okej, okay, czyli możemy przejść do wyboru serii roku według podcastu Animologia. I dopiero teraz zauważyłem. A, a wybraliśmy największe rozczarowanie? No właśnie to było największe rozczarowanie. Ale co będzie? No przecież nie wyszło jednogłośnie. A, A przepraszam, przepraszam. <głos> a. W takim razie chyba będzie rzut. No ostatni rzut na dzisiejszej gali. Sowa już jest cała poobijana. Dobrze. W sumie ten... W sumie ten dziób już ma płaski. Dobrze. Angel Beats. E, do tego Non Non Biori. Do tego... E, Joker Game. I do tego... Co, co, co ty, Tomku, miałeś? Bo ty miałeś jakiś niszowy, abstrakcyjny tytuł. Ko, Konomi Mikuku, okej. Okay. Koko. Konomi kono Mikoko. Eee... Neko Mimimoda. Neko Mimimoda, de. Eee, ok. Dwie cyferki Konomi Kuku, eee, Niebieska cyferka, animatsuri czerwone, eee, JG Joker Game. Animatsuri, niebieskie, czerwone, czerwona cyferka, Nonon i Angel Beats na dwóch animacuri. No, uderzyły w ścianę. Okej. Okay. W takim razie czekamy, aż maszyna losująca tutaj yy, wszystko wszystko zbierze. Czerwona animatsuri i niebieska cyferka. Czyli jest to Joker Game. Dobrze. Wygrał, wygrał sprawiedliwie Joker Game. Jako największe rozczarowanie roku. No i pozostaje nam ostatnia kategoria, czyli najlepsze mechy z główno bajki według Tomka. Tak. <grych> ja mm. myślę, że może chodzić o regalie. Jednogłośnie wygrywa regalia. <grych> o, brawo! Idealnie. To, to jest już. To jest to jest jedna z tych trzech historycznych, jednogłośnych wyborów na podcaście Animelogia. Dobra. Dokładnie. Ale tylko Tomek może głosować, bo to według Tomka. Nie, bo to według Tomka, więc to, to tak nie działa, niestety. Lesiu, nie, nie chcesz zagłosować na mecha magika? Właśnie, ty Lesiu, nie chcesz na mecha magika zagłosować? Nie no, żeby być hipsterem, chciałem powiedzieć coś innego, tylko po to, żeby być hipsterem. A no tak. To, to, to, może, to może mieć pewien sens, dobrze. Tak widzę, że chyba nie były podliczane punkty, chyba że ktoś ma gdzieś je podliczone. Nie, nie były. Nie były podliczane punkty. Myślę, że to jest, to jest, ta, jedna ma to jest ta jedna mała zagwostka, której, której nie przewidzieliśmy, że wypadałoby mieć podliczone punkty. Więc ja je liczę na szybko. Zówek będzie liczył teraz głosy na wizji. Tak, będę liczył głosy na wizji. Bo to otwarcie będą liczone, żeby nie było, że coś jest ustawiane. Dokładnie, dokładnie. Właśnie wysypał kartki z urny. Tak, tak, tak było. Właśnie wysypuję kartki z urny i liczę po kolei. To w takim razie nie będzie. Właśnie, pod... Właśnie podniósł zdjęć Bukiego. Tak. Nie, wiem, nie wiem co oznacza ten głos. A, widzicie? Jak to, zagadą, ja super. to Czy w takim razie decydujemy się zamiast zwykłej topki mówić po kolei punktację różnych y, rzeczy. Ale to jak już będzie miał skończona. A, to najpierw. To musicie czymś zająć publikę. O, będzie opowiłował. No, Tomku nie kuś. To Madziu opowiec i trusie, bo to to samo. Siedem rzeczy, które poszły źle w cytrusie. <grymny> no tak, i możesz wstawić może, może oręż. Może siedem rzeczy, które źle poszło w, w owocach. To może Lesiu opowiec tam ostatnio oglądał. Na. Wiele bajek widziałem, ale ostatnią bajką, którą widziałem... jest Sinbad? ...była... W sumie... W sumie mógłbym powiedzieć, że Sinbad, ale ostatnią bajką, która nie była Sinbadem i którą widziałem... ...jest Hyper Dimensional coś tam Neptunia. I mogę powiedzieć, że jest to seria, której... ...ewidentnie wam nie polecam i jak lubicie grę, również wam jej nie polecam. To tym bardziej nie polecasz. Wcześniej widziałem Tosegaro Tomak Zamnezja, której również wam nie polecam. Wcześniej widziałem Hanasaku i Rohe, o której już mówiłem i wam polecam. Jeszcze wcześniej widziałem Nononbiori Repeat, o której już wspominałem dość niedawno. Jeszcze wcześniej widziałem Owari Monogatari, więc wam polecam. dwie bajki. Jeszcze wcześniej. Widzia ale to są bajki, które widziałem, że zostanie dwa tygodnie. E jeszcze wcześniej widziałem This e i... I była disgusting. Tutaj I tutaj mam takie stwierdzenie, że jak ktoś jak ja lubi grę This guy, to przez pierwsze cztery odcinki jest super. Problem jest taki, że ma więcej niż cztery odcinki i potem już się ewidentnie psuje, bo... przestają e czerpać gagi z gry i próbują wymyślać swoje w świecie This guy, a to się nigdy nie udaje. Więc póki zubek liczy, to mogę jeszcze tylko powiedzieć, bo na pewno wszyscy słyszeli o takich grze jak DisGuy'a. Sama w sobie graję z strategią, która po prostu stoi absurdalnym poczuciem humoru. E, takim... w sumie niskich lotów, ale nie wiem, jakoś, jakoś... mnie kupuje w tej swojej dziwnej konwencji. A historia opowiada o synu króla demonów, szatana i tak który zostaje zamknięty w trumnie, e, za, zabity w sumie, znaczy nie da się go zabić, więc zostaje wpada w jakąś tam śpiączkę w trumnie i zostaje zrzucony na jakiś tam śmietnik. E, I zostaje znaleziony przez wysłanniczkę aniołów, taką, która jest ucząca, uczącym się dopiero łucznikiem, e, żeby zabiła króla demonów. Zostaje wysłana. Taki randomowy e, róg zostaje wysłany, żeby zabić króla demonów. I myli cel i przez przypadek yy, chce zabić właśnie tego syna i prawie go zabija, ale potem się okazuje, ej ej, ale ja nie jestem swoim ojcem. A tak, tak to spoko i wpada na nich gazeta i jego ojciec umarł 5 lat wcześniej. Czy teraz jestem królem demonów? Tak, jesteś królem demonów. I historia opowiada o tym, jak on próbuje przeżyć w tym świecie będąc królem demonów, ale przy okazji będąc idiotą i chodzi z nim jakaś służąca, chodzi ta właśnie ucząca się Anielica, która przez przypadek podpisała z nim kontrakt i nie może teraz się od niego odłączyć i nie może go również zabić. I tak y, podróżują i każdy odcinek to jest jakiś tam żart z tych wszystkich klasycznych RPGów i tak dalej w swojej konstrukcji, jak na przykład ta dziewczynka ma moce magiczne, jest łuczniczką, która może mieć swój łuk w różdżkę i normalnie by strzelał takimi poliskami energii, ale może zamienić też w inny tryb, taki, że może przyzywać na przykład dinozaury. To, ba to bardzo fajna bajka This Brzmi jak mocne 4 na 10 dokładnie. Tym ta bajka jest. Polecam grę. No tak, a ja liczę dalej głosy, aczkolwiek topka się powoli... Yy, zagłosowaliśmy na bardzo dużo różnych serii. Yy... Bo wszyscy kierowali swoim sercem, swoim Kokoro, a nie gustem innych ludzi. Dokładnie, w związku z tym zagłosowaliśmy na bardzo dużo różnych serii, więc mam już ich wypisanych e... 10, 12, 14, 15 różnych serii mam wypisanych, ale myślę, że teraz już... E... A, kolejna. E... Ale, ale myślę, myślę że, że zbliżam, zbliżam, się, zbliżam się do końca. A i w swojej historii też nie mówiłem, oglądajcie Planetariana, bo to w sumie jedna z większych zaskoczeń moje tego roku. To, to też, to też niedawno widziałem. Ristorante Paradizu jest fajne, jeżeli żartowaliśmy kiedyś z dnia na podcaście, to ja tu przepraszam, to Zubek po prostu nas oszukał, że nie jest dobre. Nie mówię, że nie jest dobre, mówię tylko, że jest kolosalnie nudne. Nie jest. Jest. No, to znaczy manga. No tak, ja mówię, o manga cały czas. A wiesz, bo manga to jest jedna tomówka, a potem jeszcze adaptuję kontynuację tej mangi, w której są poboczne historie tych postaci. No, to chyba, że tak. Dobra, chwila. Tutaj już wszystkie głosy podliczone, trzeba to tylko ustawić w kolejności odpowiedniej. Już nie mogę się doczekać, co tam wyjdzie. Na pewno się nie spodziewasz wielu z tych wyników. Powiem ci, że będziesz yy, zachwycony... No. Tego... No powiem tak, pierwszego miejsca się nie spodziewam. No na pewno w ogóle się nie spodziewasz pierwszego miejsca, tego jestem... Nie, no, na serię. Serio? Nie no, wiem co będzie przez to, że nawet jak my z tą bajkę na pierwszym miejscu dwa razy, to nie przejdzie przy innej, na którą każdy będzie miał w topce. Dokładnie tak. Dobrze, Dobrze trzymasz ludzi w napięciu. Szanuję. No nie powiem jakich nazw używamy, no proszę. Używamy nazw kodowych, takich specjalnych. Na, przy na przykład Wodry 1. Na przykład Wodry 1, dokładnie. Um. Ile tu zebraliśmy serii, to będzie można powiedzieć o całej topce, bo top 10 jest dla nubów. My mamy top top Top 18. To dokładnie tyle serii, ile Buki widział w tym roku. To znak. Dobrze, w takim razie zacznijmy od końca. Punktacja była klasycznie. Każdy z nas mógł wybrać 10 serii. Tym 10 seriom przyporządkowywał, no, robił swoje top 10, przyporządkowywał numery i. Każda z nich dostawała od 10 do 1 punkta. No analogicznie, seria numer 1 dostawała 10 punktów, numer 2 dostawała 9 i tak do jedynki. I w związku z tym pojawiło się 18 serii na naszych. Na naszych no i w związku z tym, nawet jeżeli ktoś. A nie, czekaj, osoby... czekaj, czekaj, czekaj, czekaj, czekaj. Na serii. Na wyższych 3 osoby dałyby jakąś serię na pierwszym miejscu, to jest bardzo... to była duża szansa, że ona i tak nie wygra. Tak, i na miejscu 19 z honorowym, jednym punktem, yyy... exequo, z Nijiro Days, są... jest Utabarelu Mono no ale to teraz to każdy musi powiedzieć jak Dobre, się tutaj znalazło. Dokładnie. W takim i razie i tak dalej, ja my. myślę, że najpierw niech Madzia opowie o Nijiro Days, a później o Utawareru Mono opowie Tomasz. Eee, Ninji W sumie. Ja czym jest Ninji Rodace? Ja sobie, days? W sumie dam Nijiro Days tylko dlatego, że się, co tak na 10. Na ostatnie miejsce i powiedziałem, że wezmę najbardziej randomową rzecz z mojego mala która ma cenę więcej niż 7. Bo nie będę dawać Irons, bo się jeszcze nie skończyły. A gdzie Radies jest po prostu o grupce przyjaciół, które, którzy opowiadają tam o swoich trochę podbojach miłosnych. To takie... A, miłosne. no, miłosne. Takie, takie, taki serial przyjaciele w wersji anime. O cholera, teraz to mi przekonałaś. <głosy> o gróbku, to nie tak, że ty oglądałeś tą bajkę, przynajmniej po no. pa odcinku. A! Dobra, to mnie jednak nie przeprowadzasz. A jak tak, to spoko. Znaczy, to, że ja zapomnę o jakiejś bajce, że ją oglądam wcale nie znaczy, że jest dobra. Znaczy, że nie jest dobra. E, Okej. Okay. I, I oprócz tego na miejscu 19 jest również z jednym punktem e, Utawereru Mono i Suarino Kamen Kamen. Wybierane przez Tomka tak często dzisiaj. No tak. No i zajęło honorowe miejsce, bo... Honorowe osiemnaste miejsce. Teraz wystarczy odwrócić topkę i będzie na pierwszym, prawda? To wszystko był plan. A poza tym, no pierwsza część Byłem była... Powiem Ci, z pychu też na to Ale wpłynie. dobrze, podzielimy to tak, że... Y, Nijiro Days miało dwudzieste miejsce z jednym punktem, a Utawary Romano ma dziewiętnaste z jednym punktem. No, Specjalnie dla Ciebie, to, Tom. Wiadomo, że klasyka... Seriali komediowe jakimi są przyjaciele. Nie, bo jak jest Exeko, to wiadomo, że wtedy liczy się z poprzednich kategorii, a tam u Twarumono coś wygrało chyba, albo była ciężominowane no tak, ludzi na W piątym miejscu no tak. z dodatkowymi punktami. No i dobrze. I to tak, w takim razie tak będzie wyglądało. No tak. Za, za mecze na swoim boisku więcej punktów i tak dalej. <głos> Dokładnie tak to działa, bo my się znamy i wiemy. E, Okej. Okay. No ale o, o, o Tawary Rumonu no już chyba trochę mówiliśmy. No na, po, no na początku roku dużo A. i w zeszłym roku jeszcze, jak wychodziła pierwsza część, to też mówiliśmy. Ale dlaczego akurat wybrałeś ją do swojej top 10 tego roku? No bo skończyło swoją emisję w tym roku. <głos> <głos> to jest najlepsza odpowiedź. Dlaczego sensie, wybrałeś wybrać no, to top nie 10 do tego żadnym roku, żadnym bo roku skończyło, skończyło emisję w tym roku. <głos> I to, to, to, to, to chyba oczywiste. To tak to... Ale też swoją emisję w tym roku, nie wiem, skończyła rezero, też mógłbyś je wybrać. Ale mówimy tu o dobrych bajkach, tak? Ale to on poszedł w fulder jak ja trzy miejsce, to bajka, która mu się podobała, ale nie wiedział, gdzie mu, nigdzie by jej indziej nie umieścił w sumie, mu się nie dało. No bo się popsuła trochę na końcu, już nie było. Kąpieli co odcinek... I była jakaś fabuła i tak dalej. Dobra, poprawiłem miejsca egzekwo. Teraz jest 21 pozycji. A. Ale was porobiłem. To, to teraz miejsce się... 19 będzie. Jak ty z 18 zrobili 21? Bo było dużo egzekwu. Ale przecież Ale przecież 10 że to serii, samopunktu. jest nas czwórka. A, a, a, a dobra, nieważne kilka się powtarzało. Po prostu ki kilka się powtarzało, a kilka też miało, miało po tyle samo punktów i je wpisywałem tak jakby na jednej pozycji. I, i to ten. Dobra, nieważne. Yy, to yy, Tomku, to od razu honorowe dwa punkty na miejscu dziewiętnastym dla Flip Flappers. <śmiech> Proszę, nie dał Flip Flappers? O, Flip Flappers miałeś świetne pierwsze odcinki a potem pojawiła się fabuła, w sumie dokładnie to samo co w Utawaru Rumonem. <grym> w <grym> Diplawers takiego towaru od tego roku. Dobra, to w takim razie honorowe trzy honorowe punkty dla Planetariana na miejscu osiemnastym. O, że to teraz ja sam dałem Planetariana. Niesamowite. Niesamowite, że nikt nie obejrza planetarium. jak się wami oglądać, to nie, to ty byłeś pierwszy, kto mówił nie, nie oglądaj planetarium, to gówno. A teraz. Nie, planetarium mówiłem, że jak się skończy, żeby go oglądać. Ma pięć odcinków. I dlatego tak mówiłem. Proszę mnie ty nie szkalować. Nie, to gówno obejrzymy. Nie, to gówno nie ogląda, jak później mówi, że jedna z najlepszych bajek tego roku. No i upali i takiemu później. Przepraszam, ale i tak tego nie zrobiłem, ale przepraszam. Dobra. Dobrze, a planetarian to taka, wiecie, bajka post-apo o gościu w zniszczonym mieście, którego ścigają roboty i chcą go w sumie zabić. A post-apo jest takie, bo ludzie chcieli polecieć w kosmos i im jebła rakieta i zrobiła bombę atomową i rozwaliła... W... Zresztą tam był kwaśne jakieś deszcze, ale zniszczenia są, jakby bomba atomowa tam coś zniszczyła. Miasto zamieszkane tylko przez roboty i protagonista próbuje tam przeżyć, bo kilka osób udało się przeżyć, jak akurat były albo schowane w schronie, albo miały specjalne stroje ochronne. I cała historia opowiada o tym tytułowym planetarium, w którym chowa się protag i znajduje robota, który zajmował się prowadzeniem pokazów w tym planetarium. I nie mówiąc więcej, właśnie bajka jest o relacjach tego Daisko z Lolitką Protagiem. O tym jest Planetarian i naprawdę warto to obejrzeć. Może jest trochę y, przesadzony, widać, że jest ok, y, ale mimo wszystko naprawdę dla relacji tych postaci i nawet jeżeli miejscami jest zbyt prezencjonalny to warto. No cóż, dobrze. W takim razie na miejscu 17, również mając honorowe trzy punkty, Kołka no Pandora, czyli największe dzieło masz samu Może kojarzycie kolesia odpowiedzialnego za Ghost in the Shell. Ale na pewno bardziej za Kołka no na Pandora. Najpewno bardziej za Kołka no Pandora, bo to jest... Znaczy właśnie mniej, bo te najlepsze dzieła są często niedoceniane i nieznane, a jakieś takie bullshity popularne, główne w stylu Ghost in the Shell są... A takie doskonałe życiowe osiągnięcia, jak, kom jak prześwietna komedia e, luźna, którą e, o, o właśnie opowiadająca o przyszłości, też dużo czerpiąca z Ghost in the Shell, tak e, e, jakim jest półkaku no Pandora, no niestety nie dostało takiego aplauzu, a powinno, powinno. Bo stoi nie ty, nawet nie tyle humorem, co samymi tymi postaciami. One są tak cute i tak fajne jednocześnie. I tak cute i tak fajne. Że naprawdę to, to trzeba samemu zobaczyć i poczuć. Dobrze, zaczynamy czwórki. Szesnaste honorowe miejsce. Honorowe to są te, na które zagłosowała tylko jedna osoba. Ho honorowe miejsce dla, Fu dla Funewoamu. Zrobiłem dzisiaj recenzję. No. To jest podsumowanie. Ach, tak się wymigujesz trochę od tego, no ale. O, no, tak unika, tak. Dobrze, w takim razie, Tomku, pałeczka wraca do ciebie. I piętnaste honorowe miejsce dla Newgema. No, o Newgame już dzisiaj dużo było. Z moje tworzenie gier. Dobrze, w takim razie... I najlepsza bajka 7 na 10. Ej, wyskakuje, że jestem naj mam najbardziej common gust z nas wszystkich, bo już przelatuje siódma bajka i jak na razie tylko jedna moja była. Widocznie ja się udzielam tylko w tych, tych, tych najpopularniejszych, najlepszych. E, Okej. Okay. W takim razie czternaste honorowe miejsce. mi to podsumowanie. New Game, bajka robię New Gear, <laughs> Dobrze. Czternaste honorowe miejsce Tanaka. O Boże, Z czterema to punktami. To dobra bajeczka o wiecznie leniwym panace, jego życiu i. To, to są takie przyjemne face of life y i ja bardzo polecam zajrzeć i obejrzeć. Ale ja taką bajką na co dzień jak ja zupkę widzę. Masz futa Anzu w swoich idolkach, to ci powinno wystarczyć. Jak najlepszy niż futaban. Jest taką futabuła. A jest idolką? I ma najsłabszą dziewczynkę, Jano i Jezus Maria. To jest tak dobra bajka. Okej. Okay. No to może nam powiedz, dlaczego, bo no, my nie wiemy. Ciężko no. tak naprawdę... Ciężko to wyrazić słowami, znaczy, nie, trzeba zobaczyć. To, że... <laughs> Muszę chwilę się zastanowić z nim. Mogę dokładnie stwierdzić, dlaczego jakieś slice of life są dobre. A to jest tego, że po prostu e, ta bajka jest przyjemna, nie męcząca. To takie. To, to nie jest tak typowa jaś bajka, bo to nie, ale jednocześnie e, jest bardzo odprażająca, ma bardzo fajne postacie. Każda jest inna, przyjemna i nie męcząca. To jest główna główny, główny, główny, główny zaleta ta nagle. Dobrze. W takim razie, trzynaste honorowe miejsce dla Fate Light Liner Prisma Ilia Dry. Ode mnie. Czy, czy muszę coś powiedzieć o Fateke Light Liner Prisma Ilia Dry? No cóż. Manga lepsza. Manga lepsza, ale Fate Light Liner ale Prisma Ilia Dry to jest kontynuacja Fateke Light Liner Prisma Ilia 2 Hertz. Yy, I która jest kontynuacją tam poprzedniego Kleida, i tak dalej, i yy, polecam bardzo serdecznie poza pierwszym sezonem, który jest średni, ale polecaliśmy wielokrotnie. Ciągle są to najlepsze fejty, jakie wyszły, ale istnieje możliwość, że już niedługo. Więc. Tak, ten fejt Apokryfa od A1. No tak, ten Apokryfa od A1 na pewno. Ej, a pamiętacie jak. Ale ekstra od szaftu. Ale pamiętacie, jak w zeszłym roku zapowiedzi tego fejta apokryfa? Jezus, to jakby, to jakby rok już minął. No. no. Dobrze. W takim razie, yy... o pierwsze niehonorowe miejsce dla... Jest to miejsce dwunaste i jest to San Shasanyu. O czym, o czym o jezus, jest San Saniu? Kto dał więcej punktów? No, więcej punktów, czyli aż 6, ponieważ Fate miał 5. Sansha Saniu ma 6, aż 5 punktów dał Tomek. Tomku, dlaczego tak wysoko cenisz tę serię? Kto jeszcze dał punkty na szansę? Sansha Sanyu? Ja dałem o jeden. Jezus. O Jezus, Zupku, jak szanuję. No To jest super, super, super słodka, super, super śmieszna i fajna, anim dobrze animowana bajka o dziewczynkach. Jest super bajka, dziewczynka. Dobrze. Kolejne, niehonorowe miejsce. Na miejscu jedenastym, mając już aż 9 punktów, Jurion your nice", Którego nie skończyłem, ale o którym powiem ja, bo dałem mu najwięcej punktów. <laughs> Ponieważ ej, absolutnie, bo ta seria ma za sobą taką moją, ma, ma taką moją zarówno wewnętrzną, jak i zewnętrzną przygodę. To jest to, że ja ją e, oglądałem tutaj, e, e, ja ją oglądałem tam jakiś jeden przypadkowy odcinek, już nie pamiętam z kim, ale oglądałem jakieś przypadkowe odcinki z Lesiem, obejrzałem jakiś odcinek sam, obejrzałem parę, tam jakieś dwa odcinki z moimi koleżankami, jak byłem na jednym wyjeździe i to było takie, takie, takie super. I po prostu każdy to był taki pure enjoyment, a do tego... Do tego po prostu nie jestem w stanie wyjść z podziwu z tej muzyki niczym YouTube'owej intro. I tak. Polecam. I co najważniejsze, te i baity są tak fucking cute, że ja nie rozumiem, jak można się nie denerwować. One są ja tak cute, są że ja mam. Ale jakie bejty? No dobra, ale te, bo najpierw bejtują, później się ziściło, ale najpierw bejtują. Znaczy nie były to bejty. To no. te yaoi ja nie bejty są tak cute, że jak jeszcze były, jak jeszcze wszyscy myśleli, że to bejty, to ja już myślałem, że chciałbym, żeby one się spełniły. Bo tak to bardzo mi się podobało, każdy romans byłby hetero <śmiech> Bo robią podchody, ale nie. Ej, tak naprawdę każdy animowany romans jest baitem, bo się nie schodzą. 95% nie animowanych romansów to baity. Nie każdy. Jak to zwykle schodzą się w ostatnim odcinku, łapią się za rączkę. A w working? Schodzą się w ostatnim odcinku, łapią się za rączkę, a w, w kolejnym odcinku, ten, w kolejnym sezonie jest powiedziane, że tak w sumie to, to się jednak nie wydarzyło i tak naprawdę nie są ze sobą albo są, so, ale to znaczy? kończymy Ja wam powiem so, bo... ja powie fajne, fajne fajerwerki. Bo... Tak. Dobrze. W takim razie e, powoli, po, powoli powoli powoli e, wkraczamy e, do e, pierwszej dziesiątki, tak? Ponieważ honorowe dziesiąte miejsce mając 9 punktów zdobywa Ama, Ama i Ponieważ dałem temu punkty tylko ja, ale dałem bardzo wysokie. Ale... O Jezu, ja, jak, jaka Amaama ama jest super. To jest po prostu... To jest takie... Taki... A które to, to jest miejsce? Dziesiąte. Oczywiście, że... A to teraz już Dupku, teraz już musisz powiedzieć, wiesz, tak, tak pełni personalnie, eee, ama ama, bo to już dziesiąte. to a jest po pierwsze... To jest bardzo... Do... Bo co mi się wydaje, że najlepiej wychodzą ci rzeczy, których tak naprawdę nie chcesz zrobić, bo wtedy nie robisz ich na siłę. W związku z czym Amaama ama, to Zuma to jest taka seria tak pomijam ten design głównej bohaterki, który jest super, ale e, pomijając ten design to jest taka bardzo realna, taka bardzo fajna taka realistyczna seria e, bez tam żadnych jakichś nie wiadomo jakichś rzeczy o gotowaniu e, o, o, o, taj, o powiedzmy takich troszeczkę rodzinnych klimatach, która przez to, że skupia się bardziej na gotowaniu jest prześwietnym nieinfantylnym, nieforsowanym dramatem o samotnym ojcu. I to jest po prostu przepiękna rzecz. To, to że im to wyszło i to im wyszło, to z przypadku, i to jest właśnie cała magia tej serii, że możesz zobaczyć w niej takie drugie dno, że ona jest o gotowaniu, i to jest naprawdę bardzo spoko seria o gotowaniu, gdzie jest, jest ten, ten, jest ten dzieciaczek, jest ten nauczyciel i ojciec, tak, oni się tam spotykają z koleżanką, razem sobie pichcą, tak, są, są fajne relacje między postaciami i tak dalej, a w tle widać, że. To nie jest tak, że to całe życie jest, yy, bo jak to w dramatach, bo jest już smutne, już nigdy nic nie będzie takie samo, bo matka zmarła i tak dalej. Dziecko nie jest przeintelektualizowane, tylko ona nie wie, co dokładnie stało się z jej mamą, nie wie, dlaczego nie wróci, bo to dzieciak w przedszkolu. Yy, ten jej ojciec próbuje to jakoś poskładać w całość, chce po prostu tylko dla niej yy, jak najlepiej i to się wszystko tak... Ładnie składa. Wszystko wychodzi tak naturalnie. I ja za to. Ja za to uważam tę serię za naprawdę prześwietną. Nie wiem, czy Madzia chce coś dodać. No, w sumie po części się zgadzam z wszystkim. Ale tylko po części. No, Ale tylko tak dalej, trochę. Że jedyne, co mi się nie podobało, to to, że. W sumie tylko dlatego nie jest w tej topce, gdzieś mogłoby wyjść. Zanim Jirroda jest Jirio Days z randomową serią. E, e, tylko nie podobało mi się zbyt e, stawianie na gotowanie. To znaczy, że gotowanie miało być jakby takim tłem, a w pewnych momentach stało się motywem przewodnim, który kompletnie mi nie pasował do tej serii. Czy znaczy, motywem przewodnim ogólnie tej serii jest gotowanie? Właśnie to jest. Ja to najbardziej doceniam, że motywem przewodnim jest gotowanie, bo dzięki temu wszystko cała reszta jest super i jest super naturalna, dlatego że stanowi tło. To mniej więcej ta, to, co powinno było plusem na non że gagi były dodatkiem, a nie główną osią pierwszego non o, no, no, o, i teraz cię rozumiem, Lesiu. Dobra, ee, okay. teraz miejsce dziewiąte. Honorowe miejsce dziewiąte. Jest to ostatnie honorowe miejsce, jakie może być, bo z dziesięcioma punktami show'wa. Co nam Magda dopomnieć Nie, nie, musisz jeszcze uznać, że jest to... Myślę, jakąś plakietkę, bo ktoś dał to na pierwszym miejscu, musisz wymyślić jakąś plakietkę. Dobrze. Do tej, Order najlepszego performance'u 2016 roku zaraz po Haganu Orchestrze. Okej. Okay. I drugiego, drugiej najlepszej serii o Rakugo. Macie powiedz dlaczego Rakugo niby jest jeszcze dobre po pierwszym odcinku. Nie ja już kiedyś o tym mówiłam, więc nie chcę się powtarzać. Widzicie i tak was, tak was właśnie szanuje Magda. Nie, jak ktoś będzie chciał, to mogę mu zrobić recenzję. O, słyszeliście. Magda zrobi recenzję. Na kanał. Gakugo. Yy, o, ona wyjdzie zaraz obok recenzji Mówluwa Tomka. Dokładnie. Nie, czemu mogę zrobić, jeśli będzie ktoś chciał. Ha, słyszycie? To My ona już podpuszczona myśli, że nikt nie będzie chciał. Dobrze. Wyjdzie wcześniej niż Mówluw, dlatego mój Mówluw może być później. <laughs> Najlepiej zrobiłabym to po drugim sezonie, więc po jak się sezon drugi skończy, bo tak na jakieś 99,9% tak nie będzie trzeci, nie? Dobra, w takim razie ósme miejsce, dwa niemalże identyczne głosy. Jest to Grimgar, ale mimo wszystko lesie ocenił Grimgara trochę wyżej, ale troszeczkę boję się mu oddać mikrofon, bo nie wiem czy ten, ten cały... Jakby to ładnie ująć, entuzjazm, z którym Lesiu recenzował Grimgara na początku tego roku, yy, ale sumku, tak to Ale to już trzy sezony minęły, to Dobrze, spokojnie. Okej, okay, to w takim razie proszę. You know, no, Highto o Grimgar, to no, naprawdę jest najlepsza bajka o się do świata fantazy z poważnych bajek która ma naprawdę bardzo fajnie napisanych bohaterów. I to jest największy plus, że. O, czy, czy fajnie napisani to nie znaczy, że jak dla niektórych, prawdopodobnie to znaczy, że to są realistycznie napisane postacie. Nie, to oczywiście są powtarzalne makieto kukły, ale można mieć makieto kukły dobrze napisane i można mieć makieto kukły źle napisane. Tutaj mamy dobrze napisane postacie. Do tego muzyka, czyli. Ost jest naprawdę świetny, to już było mówione przy Ostach, choć nie mogłem mu dać, bo nie robił go taku. Animacje stały na poziomie ok, choć no seria do najpiękniejszych na pewno nie należała, chyba że liczymy same w tła, więc no to wtedy już do najpiękniejszych należała i jak chodzi o adaptacje, to jak na moje, nie widząc materiału źródłowego, nie jesteśmy w stanie przebić absolutnie do niczego. Idzie, pacing jest idealny i to jest największy plus w sumie, ten pacing, tego świata fantazy, że widzimy sobie cały na przykład odcinek, jak oni w tym świecie żyją i nie chodzą mordować goblinów i tak dalej. Więc... Order najlepszej serii w świecie, poważnej serii w świecie fantasy ląduje do Highto na Grimgar. No cóż, z mojej strony tak tylko dodam, że warto się przebić, aczkolwiek ee, czasami to tempo niepotrzebnie bardzo mocno zwalnia, tak? Bardzo, bardzo mocno. Nie, ona ma. Ono tak, tak to tak samo jak zwolniło twoje tempo. Dyskutowaliśmy parę razy. To tak to? samo jak zwolniło twoje tempo w życiu 1 stycznia. Czasami człowiek potrzebuje, żeby tempo zwolniło. Żeby spać 40 godzin przez dwa dni, tak. Yy... Mniej więcej te... i to samo chciało ci przekazać w Hightogen's Gensu na Grimga. No i troszeczkę wydawała mi się ta ostatnia walka zraszowana. Ostatnia walka była głupia. No. Dobra i to miało punktów 11 i na miejscu siódmym ponownie dwa głosy, ponownie Lesiu i Madzia i ponownie Lesiu ocenił wyżej, czyli Amanczu mające punktów 17. No, nie czy... Mógłbym powiedzieć, że to nie skomentuję, ale... No, no nie mogę nikogo, nie moje, znaczy Ciebie Zupku mogłbym obrazić, ale odpuszczę sobie, Tomka nie mogę, bo on, on rozumie, że Amanchu nie wychodziło w tym roku i to jakieś absolutnie dziwne zbieg okoliczności, że o nim mówimy. No ale jest, istnieje rzekomo adaptacja Amanchu, widziałem coś, nie wiem czy to był sen, czy widziałem, nieważne. Czy to był duch. Czy to był duch, czy, czy ta adaptacja sama była duchem. Ej. Ale Amanchu to wiadomo, że jest manga od Kozu Amano, czyli autorki Ari, o czym mówiłem jakieś 180 tysięcy razy na tym podcaście i mówiłem, że jest to seria o nurkowaniu 180 tysięcy razy na tym podcaście. I mówiłem, że jest świetna i że stawia na relacje między dwoma dziewczynami, gdzie jedna już jest w tym świecie nurkowania, druga dopiero do niego dołącza i to samo, co jest w wolnym dziele tej autorki, czyli każdy odcinek to jest pokazywanie piękna dnia codziennego, takiego piękna, które e, mamy, że o Jezus, jakie patrz, jakie ładne kwiatki mamy. Zobacz, jakie szczęście, że w ogóle żyjemy. To jest wspaniałe, dokładnie tak, tylko że dużo... Właśnie to, prawda, nie ktoś by mógł powiedzieć, że jest pretensjonalne, ale ja właśnie uważam, że postacie, które ry rysuje i pisze Amano, są... One są tak zrobione, że jest w stanie uwierzyć, że może istnieć ktoś taki, kto jara się tym, że jego życie jest wspaniałe, że widzi y, fajne kwiatki i mówi: Ale mam szczęście w życiu, że mogę zobaczyć te kwiatki. One są tak napisane w postaci, że jestem w stanie to uwierzyć. To nie jest zasada, y, jak mamy w Trigadzu Protaga, który idzie i. Ach, y, Jezus, y, Szogi. Szogi jest ważne, jestem profesjonalnym playerem Szogi. Ale jakbym, teraz skoczył z... ale jakbym skończył teraz z mostu, to w sumie byłoby lepsze niż te szogi. ale ja muszę grać w szogi. ale jakbym się zabił... Ale ta woda Trudne jest mokra. Wybor... Trudne wybory. Czy wy macie trzy ja wolę nazwać to lustrem. No właśnie, Można... no to jeżeli, jeżeli, ktoś chce, po, jeżeli ktoś chce popatrzeć na Zupka, może iść do trzygacji. Jak ktoś chce zacząć przeciwieństwo Zupka, jak chodzi o postrzeganie życia, to sięga po rzecz od czyli Arii Ej, ale jakby był dziewczynką zajmującą się nurkowaniem na tropikalnej wyspie, to yy, też, też byłbym szczęśliwy. Dobrze, czyli widzicie, gdyby Zupka był dziewczyna na tropikalnej wyspie, to dałby Amanczu 10 na 10. Słyskać znaczy musiałbym je jeszcze widzieć, bo Amanchu miało takiego pecha, że akurat zaczęło wychodzić wtedy kiedy ja przestałem oglądać bajki Właściwie. A nie, to wszyscy przestali oglądać Amanchu, to, to inny pas. Tak, więc... e, dobrze. Na miejscu szóstym, również mając 17 punktów, ale z większą ilością głosów Mopsajko e, Ja poszedłem full normik i, i, i tak dalej ponieważ zagłosowałem na MOBA jako najlepszą serię tego roku, bo nie chciało mi... To musisz dać nagrodę. Dobrze. Daję nagrodę najdoroślejszej... Naj, najlepszego Sejnena świata. Najbardziej dorosłej serii, która nie... Nie, nie najdoroślejszej serii, która nie jest Sejnenem. Najdoroślejszego Shonena. Sądzę, że zasługuje. MOB jest po prostu... Jakby to powiedzieć... Dlaczego uważam, że to jest taki, że poszedłem na łatwiznę i że to taki najprostszy wybór na, na, na serię roku, yy, że nie musiałem o tym myśleć ani w tym stylu? Bo mop jest po prostu serią, do której bardzo ciężko jest się przyczepić. Jest bardzo łatwa do enjoyowania, ma swój taki... Znaczy One ogólnie ma ten swój unikalny styl, który o ile w One Punch Manie mógł irytować przez powtarzanie jednego gagu, tak tutaj przez wprowadzenie fabuły... Już, już działa, do tego strona artystyczna jest, żeby się nie powtarzać, że znowu unikatowa, ale po prostu jest w tym coś takiego, że patrzysz na to i czujesz ten enjoyment, że to nie musi być nie wiadomo co, ten, te kadry nie muszą być nie wiadomo jak zrobione, to po prostu widzisz ten kunszt i to naprawdę cieszy oko. Do tego y, muzycznie, muzycznie i y, ogólnie wykonanie całe audiowizualne openingu i endingu i ogólnie mówię, to jest taka seria, do której nie mogę się niczym przyczepić, niczego przyczepić, a y, wyśmiewa pewne rzeczy, jednocześnie y, bardzo dobrze adaptuje na swoje inne takie nowe zagrywki i opowiada całkiem taką przyjemną historię od troszeczkę innej strony. I, no i potrafi, za, potrafi też trochę zaskoczyć, więc myślę, że to jest taki mój bezpieczny wybór na serię roku. I tyle. Eee, OK. Na miejscu piątym punktów 19, czyli przez Koko dwa w górę ra. X2ketsu. A najwięcej punktów dała Madzia. Bo dała aż siedem, yy, ponieważ tutaj już każdy z nas zagłosował na, na Dura Rarę. No... hmm... Szczerze mówiąc, ciężko... Spoko, to tylko trzeci rok z rzędu, gdzie jest Dura Rara w top 10. No to w ja tłumaczę samo za siebie, że ten poziom nadal jest mega wysoki i posiada idealne zwiększenie pięknej historii o pięknej dzielnicy. Nie wiem, warto oglądać drogę pod każdym względem, jeśli tego nie zrobiliście, zróbcie to od razu. Okej. Okay. To miejsce czwarte. Miejsce czwarte, niespotykana rzecz. 20 punktów, zagłosowały dwie osoby, co oznacza... <grym> Najsłodniejsza historia. Że, jest to, że są to dwie dziesiątki, co oznacza, że jest to... Według połowy podcastu, najlepsza seria tego roku, która... Znalazła się na czwartym miejscu, co świadczy o tym, jak dobry jest nasz system oceniania. Co <głos> tak. absolutnie świadczy, że on nie ma żadnych z, luk. Z, że on nie ma żadnych luk. Jest stuprocentowo <głos> poprawny. Tak, a jest to Occultic Nine. Jest to miejsce, powiem, że jest podwójnie honorowe, podwójnie honorowo zajebiste po prostu. Bo nie wiem, jak to ująć inaczej, gdzie w dwóch głosach jest na czwartym miejscu, gdzie od gdzie ostatnią serią, która miała dwa głosy to było miejsce siódme, czyli Yamanchu. Dobrze, Tomku, czy chcesz zacząć? Czy nie ma recenzji na kanał? <śmiech> nie ma recenzji <śmiech> na kanale. <śmiech> Burde. To, to ja, ja ze dwóch, bo ja nie chcę spoilerów, bo ja chcę kiedyś obejrzeć tę serię. No to Occulting Nine jest naprawdę świetnie prowadzoną serią hmm tajemniczą z, z gatunku misterii, bo z jednej strony dają ci poszlaki, które pozwalają ci mm, zorientować się dość wcześnie, co się dzieje, z drugiej strony sama jakby tajemnica nie jest też całkowitym bullshitem, a poza tym jest rozwiązywana z, po, cały, przez cały czas krok po kroku i w takim tempie, które sprawia, że jest to naprawdę ciekawe i znaczy, chce się po prostu chłonąć tego więcej, jak najwięcej postaci są nie dość że świetne z designu odpaku, przez znaczy, designy od paku są dobrze napisane, ciekawe, właściwie mają ciekawego protagonista, to tak, jest dość rzadko spotykane. Mówię, się, protagonista jest bardzo taką normalną postacią i to nie, i, i, on jest po, przez, no on jest normalny, on, on nie jest jakiś super nagle inteligentny, bo fabuła tego potrzebuje, żeby rozwiązać zagadkę, on, on ma swoje wady, on ma też swoje jakby zalety, no. No, jest dobrze wyważony w tych cechach i no, jest dobrze też napisany, tak samo jak większość postaci właściwie. No i Yuki Kaiji jednak swoje zrobił. Tak, przy tak. Mimo gomotanie. że. To jest taki sceju, którego nie, nie, większość osób chyba nie darzy zbyt dużą sympatią. I, ale Płacze. z drugiej strony w Okultiku naprawdę świetnie zagrał i. Wokultiku w sumie. W sumie wydaje od jakby płakał jak on chodzi cały czas... No tak, tak e... jego głos idealnie pasuje do tej postaci, w sensie... Ta postać jest taka często też przestraszona, zagubiona i tak dalej, a jego głos... no Świetnie to oddaje. Więc my jesteśmy hmm. fanami płaczy Jukiro po tej bajce. To tak. trochę smutne. Hmm? No tak troszeczkę. No i poza tym e, zdecydowanie kategorii Najlepsza Reżyseria tego oh, roku Ocult no, Nine no. wygrywa ze wszystkim, bo no, to co już mówiliśmy że podsumować w ogóle całą reżyserię w Okultic 9 nie można powiedzieć, że bodajże dziewiąty odcinek jest skonstruowany tak, że od pierwszej sceny nie ma ani jednego prostego rzutu kamery czyli mamy postaci, które są bokiem do góry nogami, pod kątem i tak dalej, wszystkie sceny przez cały odcinek aż do ostatniej, w którym zagadka jakby przeznaczona na tą część serii staje rozwiązana i wtedy wszystko staje proste, bo już rozwiązał i już nie żadnych... na, na czym stoją tak naprawdę i więc kamera jest ustawiona w normalny sposób. Do tego opening od Kanako Ito, który wizualnie wygląda świetnie, muzycznie też jest okej. To jest okay. w sumie z endingiem. E ending, nie, to znaczy ending jest taki, że na początku jest ok, ale z, ka z czasem każdy kolejny odcinek coraz bardziej hypuje i dodatkowo, że ten ending się tak siedzi na sk w skraju fotela i się tego ogląda, bo jest zawsze to zapowiedź odcinka. One to... fantastyczne cliffhangery miało Cool i jeszcze one były potęgowane tym, że były sceny z następnego odcinka w tym endingu. Tak, nie dość, że te, te sceny były takie, że Jezus, sobie by się tam nie działo, a z drugiej strony tak naprawdę spodziewałeś się często całkowicie czegoś innego po tych scenach niż dostawałeś, co, co też tak, było super. Tak samo jak chodzi o co zaskoczenie, no to z zapowiedzi tej serii było powiedziane, że dostaniemy historię o grupce jakichś tam ziomeczków, którzy będą robić coś przy blogu o, o okultyzmach, a okazuje się, że dostajemy tak naprawdę jedną ciągłą fabułę, dwa okultyzmy, znaczy de facto nazwijmy to Dwa okultyzmy na krzyżni, że są jakieś naprawdę poboczne, jak to, że e, jedna z postaci zajmuje się e, tym, Jezus, no e, czarną wróżeniem. magią. No, czy, czy tam czarną, nie no, też nakładaniem klątw, o to mi chodzi. Bo to wróżenie to w sumie nie jest to też do końca zapowiedziane, o co chodzi. No ale powiedzmy, że ma wróżenie, ma moc i tak dalej, to pomijając te okultyzmy, to główna fabuła zamyka się w jakichś dwóch tego typu sprawach. Jedną to właśnie jest pudełka na zwłoki, które jeżeli tam uzupełni się określonymi częściami ciała ze zwłok, to to pudełko spełni twoje życzenie oraz druga sprawa, która jest rozwiązywana to jest właśnie sprawa tego, kiedy ktoś umiera, to co się dzieje z jego duszą. I to są tak naprawdę dwie główne rzeczy, którymi zajmuje się Occulting 9. To tylko jak, obiemy... jak, sama, jak... Pod podtytuł powiedzmy serii mówi, że nie ma czegoś takiego jak okultyzmy, tylko tam, że są niewyjaśnione naukowo rzeczy, to tak samo ta pseudonauka, którą te okultyzmy są przez większość serii wyjaśniane, ona, ona czasami jest taka trochę naciągana, czy tam, ale to wszystko jest w takich granicach, które naprawdę na spokojnie idzie zaakceptować i powiedzmy okej, okay, to tak jest, jestem w stanie to kupić, ten, tą rzecz, a mimo, że na przykład to, nie, to nie, w rzeczywistości raczej tak nie działa. No, ale nie jest, to, jest to cały czas spójne w tym, co mówią i tak naprawdę nigdy tego nie, nigdy nie wyłamują się z tego, co stwierdzili, że sobie narzucili jakby tym pseudonaukom te zasady, to też, jest, to też się ceni. No i też to jest... Bo to jest adaptacja rzekomo light novelli, która mimo wszystko, mówiąc jeszcze szczerze, to trzeba oddać kudosy A1, bo większość bajki jest filerem, bo wyszły na razie trzy tomy w ogóle po japońsku, Okultika, które pokładają chyba dwa pierwsze odcinki, więc tam nawet nie Tutaj wiem, czy autor, oryginal... adaptacja Pokrywy to narzeka. jeżeli, czy A1 ogólnie nie jest studiem, które napawa optymizmem, choć na razie z roku na rok wydają dobre mystery serie, to to czy... już jest widać, że zasada no u nich. jest taka trochę mystery. Potrafi... to bardziej jak Fate Strange Fake tak. a One potrafi zrobić coś dobrze, ale potrafi zrobić też coś skrajnie chujowo dlatego to wszystko zależy od tego ile, by, ile będą mieli serii w trakcie robienia Fate'a i tak dalej oznając ich to może być cokolwiek może być dowolna ilość tych serii ale wracając do okultyka, no to, to znaczy no, to, to wydaje mi się, że sama historia chyba jest napisana całości do gry, tak naprawdę. I... No tak, tak, no to jest oczywiste, no. no bo to wszystko powstaje, żeby tą grę reklamować, no tak. bo 5 PB, 5 PB sobie stwierdziło, że to jednak coś coina, którego chcą postawić no. i jeszcze mogą się trzymać, że nazwiskiem od twórców SteinsGate'a i to właśnie jeżeli chodzi o nawet porównanie do SteinsGate'a, to właśnie w tej Para nauce wypada lepiej niż Gate do Kultik, co jest w sumie kluczowe przy porównywaniu tych bajek. I w sumie fabuła mi się dużo bardziej podobała, bo dużo, było więcej postaci, które. Więcej postaci miało równie interesującą historię, co cztery postacie, które były tak na krzyż zamknięte w Teinsgate. A poza tym, Steins... w jeśli chodzi o tą paranaukę, to, to tam też, też kwestia e, ilości i dosadności, bo mi się wydaje, że w okultiku to jakoś jest między tak, między innymi rzeczami i jest tego e, troszeczkę tak bardziej rozłożone to wszystko, a, a w, Nie, właśnie, właśnie, tu ci, właśnie w tym miejscu tu ci się wydaje, bo mas, y, to jest gdzieś po połowie serii się zaczyna. Że jest, bo po prostu, jest dosłownie jedna rzecz, która, na której wszystko jest zbudowane. Tak, bo, bo ta bajka nie próbuje ci bawić się w takie rzeczy, że daje ci po, po, po kolei informacje i tak dalej. Jeżeli jakieś i nie próbuję też zostawiać bez żadnych niedomówień. Oczywiście są tam dwa czy trzy niedomówienia, ale w porównaniu do takiego właśnie Gate to wypada dużo lepiej. I to wygląda tak, że to jest jakiś tam dodatek, tylko masz zdarzają się odcinki, w którym stoi po prostu koleś i całą tą y, paranaukową jakby otoczkę tłumaczy bezpośrednio przez jakieś pięć minut rozmawiają na temat, no tutaj używamy tego, żeby napędzać tą broń, ta broń robi to. Kiedy zrobisz to, y, to robi się drugi świat, w tym drugim świecie robisz to i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, to się tak nakręca cały czas. No, no. no bo właśnie znaczy, pytanie, to czy to coś, to, coś też... wytłumaczyć, czy nie, no bo yy, w okultiku z tego co rozumiem, ci to tłumaczą, bo w to działa na zasadzie takiej, że masz podany aksjomat, że to działa i koniec. No tak, bo Tutaj powiedzmy, że, tutaj powiedzmy, że ci to tłumaczą, ale tak, tak naprawdę sensem jest to, że, że przyjmij, że to działa tak, nie? Mhm mówię, tak jak pisałem po prostu na grupie, bo o, o kultiku, zawsze jak ludzie zadawali pytanie, to nie byłem w stanie na podstawie tego co było w bajce, bo ja akurat mówię bardzo uważnie oglądałem, to jestem w stanie mniej więcej tam się odnosić do tych nieścisłości to nie, nie jestem w stanie byłem, nie byłem w stanie odpowiedzieć na jedno z pytań po prostu, które ktokolwiek zadał a tam było ich z i na wszystkie nie miałem problemu oglądając uważnie tą bajkę o, i na to chyba pytanie, na które nie, nie byłeś tak naprawdę w stanie to, to wiesz, to jest jedna czy dwie teorie które są, bo... No tak, no mogą, mogą być to tylko które tak naprawdę dwie teorie. Dalej będą wyjaśnione. A tak naprawdę było to wykorzystane po prostu już jako plot twist, bo no nie oszukujmy no, się, zdecydowanie tak. ta fab... To jest fab... Prawdopodobnie to będzie jakaś wizual novela na 30 godzin, może 40 nie, i oni by zamknęli na tą historię że nawet na 60 czasu. I oni zamknęli tę historię w 12 odcinkach i to ewidentnie widać, że pod koniec trochę gonią i przez to prawdopodobnie wynikły te nieścisłości, ale nawet z tym gonieniem pod koniec, no to to jest dalej najlepsza seria w tym roku, jeżeli chodzi o fabułę, jeżeli chodzi o postacie, jeżeli chodzi o to jak ona wyglądała i to jak ona od pierwszego do ostatniego odcinka się nie zniszczyła. To jest dokładnie to samo, o czym mówiliśmy w zeszłym roku przy okazji Perfect Insidera, tylko że to jest seria, która stoi dużo wyżej niż Perfect Insider, bo jest w niej dużo więcej akcji, dużo więcej się dzieje, jest po prostu jest na pewno dużo bardziej zabawne niż Perfect Insider a buduje swoją intrygę wcale nie gorzej. A jeszcze jest ja rozumiem jak ludzie mogli się odbierać od tej serii w... przez te strasznie szybkie dialogi tam w pierwszym odcinku ale z drugiej strony no tak jak mówimy, że to jest, to jest materiał który tak naprawdę potrzebuje dla siebie dziesiątek godzin, a nie dwunastu odcinków i dlatego dlatego na pewno to było tak szybko przedstawione, a po drugie w tych późniejszych odcinkach, gdzie są jeszcze chyba ze dwa takie odcinki, gdzie mamy, jesteśmy tutaj tak samo bombardowani yy, słowami, to one po prostu, to gdyby to było wolniej, to byłoby na, nużące, a w takim tempie to ty musisz skupiać się na tym całkowicie, żeby do, na tym nadążyć. No to jest dokładnie tak samo i, to i po, wolnej, po, po, prostu się, tak, po prostu tylko To cię jeszcze bardziej w to wciąga. Na siedzisz tylko, tylko patrzysz, siedzisz ten tekst, słuchasz powiedzmy tych dialogów i tak dalej i nawet nie masz czasu się zastanowić jak ten czas leci. Co jest super, bo, bo to też jest ten. Bo to, bo to działa po prostu w tej serii. Jest to zrobione na tyle dobrze, że że to się nie nudzi, to nie męczy, a przynosi naprawdę sporo frajdy. No Więc... to jest szkoła robienia dialogów, takich, jakby Monogatari miało dziecko z Tatami Galaxy, czyli Tatami Galaxy, żeby dialogi nie były nudne, to strzelają zdaniem jak z karabinu maszynowego i nawet nie ma czasu się nudzić przy tych dialogach. W Monogatari dialogi są rozmaicane kosmiczną reżyserią. Tutaj jest i jedno i drugie i właśnie to też czyni ich tak wyjątkowym. Tak, ale jeszcze w taki sposób, że że to nie przeszkadza sobie, a raczej współpracuje bardzo bardzo dobrze. No, więc zdecydowanie okulcik według mnie i Tomka, najlepsza seria w tym roku. Magda widziała dopiero cztery odcinki, Zubek nie oglądał, ja dlatego jest dopiero na czwartym miejscu. A właśnie, bo jeszcze chciałem jedną... Nie ja widziałem chyba zresztą... 6 odcinków po kolei. No, Zubek oglądał, masz przecież. No. no wiem, wiem. Ale w każdym razie jeszcze jedna rzecz, no to już ja to... Ten, te, te, te odcinki, to filler, to w sumie wydaje mi się, właśnie, że to nie, nie tyle, co filler, co wzięto jest te fabuła z gry, tak naprawdę. I jak ja bym miał obstawiać na ten moment, to pewnie to, to, co dostaliśmy w anime, to jest albo jakaś jedna, krótka, wstępna ścieżka popularna albo w ogóle jakiś mały zalążek tej fabuły gry, ale to się zobaczy. Dobra, okej, okay, to w takim razie wchodzimy do najważniejszej części, czyli do TOP 3. To już nie ma pierdolenia, jest tylko top 3 i na trzecim miejscu w top 3 tego roku jest Konosuba, mając punktów 22, czyli 2 więcej niż Okultik. Um, o Konosubie już trochę mówiliśmy dzisiaj i w sumie chyba powiedzieliśmy te najważniejsze rzeczy, bo um, już pomijając wszystko odnośnie tego, że się myliliśmy, że to było takie zaskoczenie, jak dobra jest to komedia i tak dalej ale Konosuba to jest taki idealny dowód, który, który dostaliśmy od Dean że seria może że żadna seria tak naprawdę nie, nie musi stać wyglądem, jeśli jest dobra w tym co robi bo tak, tak jak dzisiaj dzisiaj czy wczoraj nie, dzisiaj chyba oglądaliśmy te pv-ki i stwierdziliśmy wszyscy że dopiero teraz sobie uświadomiliśmy jak, jak osoba gównianie wyglądała I... i nie, teraz sobie przypomnieliśmy tak, się przypomnieli... tacy, bo to każdy no. pamięta jak tak, wychodziła przypomnieliśmy i to jest właśnie to jest najpiękniejsze jak ta seria jest dobra mimo to, że jest po prostu dobrą komedią i nie jest, nie jest jakieś mega najwyższych lotów ale jest po prostu Potrafią to zrobić, zarówno te zwykłe, proste, można proste, prostackie żarty w sposób dobry, dobrą parodię, jak i e, te żarty totalnie abstrakcyjne, takie wpleść w to, żeby, e, nawet, żeby bawiły za każdym razem. A najważniejsze jest to, że taka rzecz, która najczęściej się nie udaje, czyli wprowadzenie śmiesznego running joke'u, który jest śmieszny za każdym razem i mi im się to udało. To jest w ogóle chyba największe osiągnięcie, jakie można zrobić w komedii. To jest to, żeby running joke był cały czas śmieszny. Jak walking też, walking też to zrobił. No tak, no i właśnie i Konosuba to zrobiła, gdzie masz jeden prosty jak konstrukcja cepa żart, który jest powtarzany co chwila. I on jest śmieszny. Cały czas. I naprawdę to mi przywróciło trochę wiary w komedię. A potem Working poprawiło. Znaczy ja Working nie widziałem jeszcze całego. Jestem na jakimś trzecim odcinku. Working wychodzi, wychodziło w ostatnim sezonie, czyli jak nie oglądałem bajek. No. Więc yy, Konosuba jak najbardziej... Teraz, teraz wychodzi drugi sezon o czym przypominamy teraz zaraz już za rogiem czeka na nas więc e, jeśli, ej, jeśli jest ktoś kto ogląda bajki i on w tym roku jeszcze nie widział Konosuby to powinien w tym momencie wyłączyć ten podcast i obejrzeć Konosubę i dopiero wrócić i, i takie jest moje zdanie, ktoś chce coś jeszcze dodać? Halo. Explosion. Explosion, dokładnie. Tomku? Explosion. Madziu? Explosion. Dobrze. Dobrze, miejsce drugie. Punktów 26, czyli 4 więcej niż Konosuba. Uczuł patroluko. Gdzie najwięcej... Punktów, y, tutaj widzę, chyba dała Madzia. Tak, Madzia da 9 punktów Space Patrol Luluko. Opowiedz nam. To jest kwintesencja, wszystkiego, co jest niesamowite. To było szybkie. Już. Dokładnie. no. Najlepszy romans, najlepsza historia. I trzeba zawsze pamiętać, że, że najbardziej niepotrzebną rzeczą na świecie, jaka powstała, jest miłość. Miłość na 100 lat Pierwsza miłość nastolatki. Tak, bo, bo, to, bo to gówno jest i to, nikt tego nie chce. Dlatego jest wartościowe. Dobrze. Ale nie no, nie możemy tak zostawić drugiego miejsca chyba. Dobrze. Luluko to jest abstrakcyjna komedia short od Trigera. I to tego nie można ubrać w słowa, to trzeba zobaczyć. To śmieszna historia, którą jakby ktoś stanął z boku i chciał po prostu wyśmieć to nasze drugie miejsce i powiedzieć, że jesteśmy fanboyami Triggera. Oczywiście by nie skłamał, więc że jesteśmy fanboyami Trigera, ale jakbyśmy byli fanboyami Trigera, to by... To Inu Battle miałoby w czternastym 10, 10 serii roku. Tak, a, a nie było jeden. Tak, a Kisneiber nie... był w ogóle w tym rankingu. No. w ogóle by się tu kuwa znalazł e, więc jeżeli jesteśmy przy tym no to przede wszystkim Space Patrol to jest taka historia czy, która jest to co jest najważniejsze w bajkach tak ogólnie jak bierzecie bajki i to co jest na mnie przynajmniej najważniejsze i myślę, że tak zawsze w bajkach powinno być jest taka bajka, która ma taki morał, akurat jak chodzi o tą bajkę to ona ma taki banalny o miłości i tak dalej, ale po drodze to jak opowiada te historyjki które są pojedyncze przy życiu akurat innych postaci z bajek Trigera czy Tak, że jest tam, to pastisz samego Trigera to też Tak, to jest sam pastisz z siebie w Trigera, ale jeżeli to weźmiemy te pojedyncze historie, które budują tę relację Nowy i Luluko, i weźmiemy to tak, jakbyśmy w ogóle wyrzucili cały ten absurd, jakby to, że są space patrolem, latają po tych planetach, to dalej jest naprawdę sensownie napisany romans, który jest przy okazji takim napakowanym akcją, romansem, przy którym można się dobrze bawić, śmiać, jest nawet miejscami smutny, jest śmierć. Tam absolutnie jest wszystko i to nawet nie robi się żartów z samego Triggera, z samego gatunku itd., tak jak to nawet robi ze wszystkich możliwych tropów, jakim jest w ogóle konstruowanie fabuły w anime. I... To dla samego faktu warto po to sięgnąć, bo to jest coś, co na przykład... Bo niewiele z bajek, które uciekają od takich najbardziej stampowych tropów do zrobienia bajki, jak na przykład, co jeszcze mówiłem, tą funę coś takiego marzę nie jest takie, że oglądasz i ha, widziałem to w innym anime i tak się wydarzy. Nie, no tak akurat tak nie ma, bo tam jest normalnie prowadzona historia, tak jakby się to wydarzyło w życiu. No to w Luluku jest tak, jakby to się wydarzyło w Triggerze, i oni robią te żarty ze wszystkiego, wyśmiewają konwencje anime, wyśmiewają konwencje budowania fabuły, wyśmiewają konwencje robienia romansu, wyśmiewają konwencje robienia krótkich shortów, wszystko. I właśnie za rozłożenie tego na czynniki pierwsze i złożenie do kupy w postaci Space Patrol Luluko ode mnie, ta seria chyba była na czwartym miejscu za dwoma bajkami czyli... Absolutnie over the top tego roku i to to w sumie tuż za Okultikiem największe zaskoczenie, bo Luluko jednak swoje zrobiło. Dobra, a jak mówimy o over the top tego roku, to punktów 27, czyli jeden punkt wyżej. Na miejscu pierwszym Flying Witch, które najlepiej ocenił Tomek. No, tak. No to... To jest Szy... Yashi bajka o magii. To jest bajka o wiedźmach. O taki... guślarkach, o, o, o wiedźmach, latających wieźmach, O takich guślarkach, w takim świecie... Tak, e, Mi się to, w to bardzo pasach, w, świecie, gdzie, w, świecie, w świecie, gdzie ta magia w sumie nawet nie jest powiedziane, jak potężna jest do końca, bo z jednej strony czasami są większość z zakręć w serii są tam takie proste i bardzo przyziemne, a to z drugiej strony siostra głównie bohater jest w stanie teleportować się w dowolne miejsce na ziemi. Znaczy, mi się to bardzo podobało, jak się... mówiliśmy a. o tym sezonie, jak z Lesiem doszliśmy do wniosku, że jak, jak wytłumaczyć komuś, że ta magia, że to nie jest nic specjalnego, ale że to jest coś takiego wow, tylko że normalne, że to jest trochę tak, jakbyś miał kogoś, nie pamiętam jakiego zawodu my użyliśmy, ale Trochę tak, jakbyś miał znajomego, który zajmuje się, nie wiem, konstruuje drony albo zajmuje się kowalstwem artystycznym. Ile znasz osób, które się tym zajmują? Pewnie żadnej. Ile twoich znajomych zna na które się Pewnie też żadna. I tak dochodząc do tego, wychodzisz na to, że na ilość twoich znajomych będziesz jedyną osobą, która będzie znać taką osobę. I to będzie takie wow. Tylko, że to nie jest takie wow, że to nie z tego świata. Tylko, że to jest takie wow, że to jest taka rzadka umiejętność i mało kto to praktykuje. No tak, no właśnie ta magia jest taka bardzo przyziemna i nie jest jakoś jak jakby oderwana od rzeczywistości, że ona się bardzo fajnie komponuje jakby w ten świat i on jest, on, on jest taki normalny nasz, taki bardzo Dzisiejszy. Znaczy, i, ta magia i, też jest taka nasza w spokojnie. sensie. no tak, tak, ona, to nie jest magia z jednej nie, jest, zdjęty, ona nie część, rzucasz ona, tylko to jest magia egzotyczna. Tak, ona w żaden chłodan. sposób, właśnie, nie, nie, nie sprawia, że ten świat jest jakkolwiek różny od naszego. Ona w ogóle, jakby nie ingeruje. I to jest, to jest takie piękne, że z jednej strony masz te elementy fantastyczne, a z drugiej strony, przez te elementy fantastyczne, tak naprawdę możesz masz tą taką spokojną serię o tym pięknie dnia, dnia takiego zwykłego, codziennego życia to jest takie fajne o tyle, że masz serię, która, no bo mówię, mówię cały czas, że tutaj takie guślarstwo właśnie jak z tych ludowych podań i tak dalej czyli e, taka, taka normalna rzecz a nie, nie, nie, z D&D no ale w każdym razie chodzi o to, że właśnie masz, jak, kiedy masz się serię obyczajową to z reguły ona musi mieć. Poza tym, że wiadomo, spokojna seria o życiu, tak? Slice of life i tak dalej, to musi mieć taki jeden punkt zaczepienia, przez który ty taki będziesz chciał ją oglądać, bo no, Twoje życie, tak jakby, jakbyś obserwował swoje życie, to to cię znudzi, ale jeśli będziesz obserwował chcesz z jednej strony normalnego życia, takiej właśnie spokojnej bajki, znaczy spokojnego slice of life, albo właśnie najlepiej bajki, a z drugiej strony chcesz zobaczyć takie życie inne niż twoje i w ten sposób właśnie robią taki target robią target yy, wszystkich ludzi, ponieważ tutaj masz spokojne życie i tam spokojne życie na jakiejś wioseczce małym miasteczku i tak dalej ale masz dodany ten aspekt paranormalny więc masz coś co mógłby przeżyć każdy z nas, no bo każdy gdzieś tam kiedyś jeździł na wieś Albo miał gdzieś jakąś rodzinę na wsi, czy tam ma dalej, i tak, da i tak dalej, i tak dalej, Ale masz dodany ten aspekt paranormalny, który jednocześnie jest nieinfantylny, więc to jest takie, taka drobna, tak jakby pomoc z tak, tak zakadru. Za taki, taki minimalny pstryczek który sprawi, że nagle takie... to, to, to. Odkrywasz to piękno dnia codziennego, te, tej codzienności na nowo i dodaje takiej, takiego momentu, tej. takiej Mm, takiego poczucia nieuchwytności, że to jest coś yy, niby tam zwykłe życie i tak dalej, ale jednak to jest coś takiego niezwykłego, magicznego. nieuchwytnego, czego nigdy w życiu nie uświadczysz, a co jest takie właśnie piękne. Tak. Więc... No poza tym seria ma naprawdę dobrą taką... z tego co pamiętam. Do, dobrą ma oprawę dźwiękową, która też na pewno, nie, na pewno nie przeszkadza w tym wczuciu się w ten klimat a w sumie nie potrzebuje niczego więcej wizualnie też jest przez większość czasu naprawdę ładna i tła są bardzo fajne i to oddaje wszystko mhm. ten, ten ten klimat, to jest po prostu seria którą oglądasz dla na czystego klimatu a i tak, tak naprawdę niczego znaczy, więcej. Tak, klimat, klimat to robi super. Tła są, tła są naprawdę ładne, bo tła są takie bardziej naturalne, w sensie no mówię, bo ja nienawidzę przejaskrawionych rzeczy, a tam wyglądają takie taka tam spokojna zieleń, spokojna no tak, wiosna. No właśnie właśnie wszystko to tak, że bardzo dobrze jest dograne, żeby to, żeby to cię wciągnęło. Mimo, mimo wszystko, mimo, mimo tego, że tak naprawdę na ekranie no. dzieje się niewiele. Tak. Same żarty i, tak, i, tak, i gaki jak No tutaj właśnie stoi co mówił Lesiu, co go... Tak, że nie są one, są, nie są one wymuszone, one wynikają tak naprawdę z tej takiej tak. codzienności. Że tak naprawdę i... to życie życie jest na pierwszym planie, jest nie przytłacza, ale z drugiej strony jest na tyle pierwszy, na pierwszym planie, że cała reszta jest w tle i wygląda przez to naturalnie, tak jak tam tak, jak było z gotowaniem po w Postacie tak samo nie są, nie są w przede wszystkim, są. Są nie, w niektórych aspektach, powiedzmy, over the top. Niektóre, Ale każdy z nas spory... zna kogoś, kto jest w niektórych aspektach no tak, over no, the top. z drugiej to, to, to nie są takie. To, od... to, to nie są tak, tak, tak wielkie, powiedzmy, kontrasty postaci, czy, czy te cechy nie, nie, nie są aż tak dominujące, żeby nazwać te postacie jakoś, nie wiem, nienaturalnymi. E, a najważniejsze bo... są relacje, bo relacje są zaskakująco normalne, bo nie wiem czy, bo tak mimo wszystko to jest naprawdę bardzo mały procent serii, w którym y, ktoś, y, ktoś komuś powie podczas y, y, ten, bo, znaczy jak ktoś robi jakąś historię, że ej, ej, ej ale to, że w promieniu 10 metrów jest Facet i kobieta i oni złapią kontakt wzrokowy albo nie daj Boże się do siebie odezwą, to nie znaczy, że oni od razu się w sobie zakochają albo będą jedno z nich będzie chciało się ruchać z drugim. Nie. To dalej może nic nie znaczyć albo może skończyć się koleżeństwem po prostu, na, gdzie, gdzie będą mówić sobie cześć na ulicy i, i coś tam i nie każda nie każda damsko-damska przyjaźń to musi być albo konkurowanie do jednego gościa, albo wypychanie jednej w ramiona drugiego. To też mogą być normalne relacje, gdzie, gdzie, gdzie chodzicie razem do szkoły i mówicie sobie cześć na korytarzu i czasem skoczycie na kawę. I naprawdę... Czasami mi tego brakuje w takich normalnych seriach, bo ja rozumiem, że kiedy seria jest poważna, to stara się traktować o realnych relacjach w miarę, więc tam tego nie ma, ale kiedy jest seria, która ma być taka normalna, to brakuje mi strasznie tego, żeby w jakiejś takiej, niekoniecznie takiej mega, mega yashi serii, no bo w takich wiadomo, że też nie, ale żeby w takich normalnych seriach były normalne relacje, w których... Nie, nie trzeba, nie musi się wszystko obracać wokół tego trójkątu miłosnego czy innej zagmatwanej nitki y, którą stworzyła moja, moja u, u, ukochana, ukochana i najlepsza i jedyna y, y, y, pani scriptwriterka no poza tym tak najlepszym przykładem moim zdaniem tych relacji jest to jak właśnie ten chłopak sobie stwierdził, a sobie ogląda film i bohaterki robiły sobie coś tam na pierwszym planie, a w tle widziałeś, jak on po prostu siedzi i ogląda film i on ma całkowicie wywalone, co tam się dzieje on, on ogląda ten film, tak? I, I tak się zachowują normalni to nikomu nie ludzie, przy... kiedy mówisz, tak, że, że idziesz oglądać nie film, to tak, film że masz że wyjebane jest. w to, co robią inni. Także tak, masz pokazane też w tle tak naprawdę, co te postacie robią, poza tym... Nie? No to ta, ta seria ma taki swój urok świetny, to jest, że, że, że no nie wiem jak można tego nie lubić tak naprawdę, w sensie jeżeli nie oczekujesz od tego jakichś rzeczy, którymi ta seria nie jest tak naprawdę, w sensie no. jeżeli wiesz czym to jest i nie przeszkadzają ci tak, takie serie z założenia to nie wiem w czym mogę. To nie wiem, czy może ci to tak naprawdę przeszkadzać, jak może, może ci się nie podobać, o. Dobra. W takim razie, to było nasze top 21. E, nasze... To więcej serii niż Buki oglądał. To już więcej serii niż Buki oglądał, tak. E, to nie jest ofensywne, nie śmiejemy się z ciebie Jakubie. Im, im, Im więcej będę to powtarzał, tym bardziej będziesz wiedział, że to nieprawda. Dobra, nieważne. Poza tym, poza tym to wychodzi tylko po 5,1 czwarta serii na głowę, więc. Dokładnie, czyli widzieliśmy tak. Więc mniej niż top 6. Mniej ni to przejść. Mniej niż to przejść, dokładnie. Ale mieliśmy tu też więcej serii niż. Yy, nasza topka miała więcej serii niż yy, topka yy, Spycha, i yy, mam wrażenie, że może mieć też więcej sensu, ale to tylko plotki. Eee, chociaż i tak zostaniemy zhejtowani, bo nie ma Jojo eee, e, Nie ma Rezero Rezero, Rezero Ej, ale Jojo nigdy nie dajemy do tych no topów No tak, tak, no bo... Nie, w zeszłym roku się przez Dafyta chyba znalazło, nie wiem jak Rezero, e. Rezero Orange, no kudakę, orange Poważna bajka no, tylko, po, tylko czekaj, odstawię dziecko bo płacze, ale Poważna bajka No Ach, tyle się działo w tylu różnych miejscach w tym roku. No cóż, moi kochani, minął kolejny piękny rok. Kolejny rok bycia z Pierdoliną. Nie wiem, kto, kto, kto wybrał gorzej. My, tworząc podcast o bajkach, czy wy, go słuchając. Ale wieszcie, że normalne to to nie jest. Dobrze. No, sam koniec, bo zapomniałem, zapomniałem wcześniej. No. To... A słuchaczka, która zaatakowała mnie i Tomka na Helkonie, to ja ją chcę pozdrowić. No ja też, tak. Po w sumie nie nagrywaliśmy od Helkonu, nie? Tak, nie nagrywaliśmy, więc to mówimy na końcu. Jak słuchał ich podcastów, to będzie wiedziała, że jest pozdrowiona. A jak nie słucha, to nie będzie wiedziała. Ja mam jeszcze jedną rzecz. No. Yy, tylko sprawdzę dokładną informację, żeby to powiedzieć tak, żeby było... Dob a, to... Do, do, to jest ważne, tak. To jest, to ważne, jest bardzo bo... ważne. Do jakiegoś tam chyba 12 bądź 11 stycznia, bo dodawanie liczb mniejszych niż 10. Wierzymy, jest że trudne. jesteście bogaci albo wasi rodzice są. Tak, bo, bo jest Kickstarter na przetłumaczenie na język angielski, na Steama i w ogóle wizualnowelki DS i Rae, która jest taką bardzo dobrze ocenianą, bardzo hmm, chwaloną fałenko wśród ludzi, którzy w to grali po japońsku i ogólnie zapowiada się bardzo ciekawie, to jest takie czuni, magowie, naziści No pod, podobno jest bardzo dobrze napisana i jak kiedyś czytałem, no chyba z pół roku temu to taki artykuł o fałenkach które fajnie, żeby ktoś przetłumaczył, tylko że prawdopodobnie się nie da to, to była na, najbardziej jakby nieprawdopodobna do przetłumaczenia, najtrudniejsze do przetłumaczenia, no ale um, ludzie, ludzie, którzy, ludzie się za to zabrali, w sensie Lice, czyli tam jakby twórcy tej gry chcą to wydać na zachodzie. Tłumacze, których zebrali do tłumaczenia, to są ludzie, którzy już pracowali przy tych właśnie wydawanych oficjalnie projektach i ich prace są chwalone, więc to jest, to jest jakby... To, to, to ma być wydane jako naprawdę solidny produkt, projekt, tylko problem jest taki, że nie zostało za dużo czasu, a brakuje prawie 40 tysięcy dolarów na... Znaczy to też nie skaczerze. jest tak, że ten projekt umiera, bo ten projekt zebrał w ciągu tych 22 dwóch dni, zebrał 121 tysięcy dolarów tylko że tak, ze 160 to brakuje niestety. Jeszcze. Brakuje jeszcze trochę, a jakby na to nie patrzeć, Team PR-owy, który ma z tym coś robić w sumie jest na wakacjach. To jest też I trochę przypałowe. Są na wakacjach. I od dwóch po prostu, tygodni ruchu. tego nie reklamują. Co, jak na, masz nie, nie, miesiąc e... na to, to trochę słabo. Nie, nie, wiesz co, jak to ktoś w komentarzach wrzucił, że ten... Że w sumie na stronie japońskiej tu na dole jest komunikat, że, że ich nie ma, bo są na wakacjach do, do 6 stycznia. W każdym razie za 35 dolców, czyli yy, za jakieś 140 zł, czyli tak naprawdę to nie jest dużo, yy, można yy, kupić, yy, wiadomo, że nie fizyczną, tylko cyfrową wersję Dizirae. Eee, no w przedsprzedaży bo zostanie wydane w maju 2017 roku i serdecznie polecamy i fajnie by było bo ile, ile mamy średnio na podcaście wyświetleń jakby tak połowa ludzi, którzy go słuchają kupiła Dizy wow. to myślę, że już, już mogłoby się właśnie, właśnie odpalam losowy 1524, a tutaj 2700, czyli załóżmy, że tak średnio mamy 1000, ten 2000 na podcaście około to jakby już 1000 ludzi kupiła te za 35 dolarów to już na pewno by została wydana ta ta więc liczymy na was no, także jak ktoś ma pieniądze, lubi fałenki, to to jest coś, co jest chyba godne polecenia, a fajnie takie rzeczy wspierać, bo to też jest jakby pewnie spory krok z tym wydawaniem tych giereczek na zakup. Dokładnie. E, oprócz tego, e, co tam, co tam jeszcze mamy ważnego do powiedzenia? E, subskrybujcie, a może by tak Manga szodo, czy powiedziałem dobrze? Zaczekaj, z, zaraz... A może by tak dobrze szodo? A może by tak dobrze powiedziałeś z dobrze Pamiętajcie, że jak zakupy, to tylko Toki Shop. Pamiętajcie, że jest oddział ontologii, grupa Kiedy na Facebooku, że jest Spychu 9.1, że jest grup TV, że jest Buki, ej Buki dostał za dużo reklamy, nie nie pamiętajcie, że jest Buki, on już dostał reklamy. Że jest Akser Fisch Ryba, który zmienia liczniki w mieszkaniach. Znaczy, Gokard. Go Co? Jest Gokard. Gokard zwany Kugardem, Szobu. jest Shobu, jest Fujiwara TV, jest. Tequila. Tak, właśnie, jest Tila Tequila i jest Tekuś Tequila. Co, co my tam jeszcze możemy polecić? Jest nasz fanpage na Facebooku. Możecie tam jeszcze poklikać. Tam Lesiu wrzuca jakieś swoje recenzje, bo jemu się chce i są inne podcasty jest, są, jest Asian, Asian Jam który jest o, o Azji i o rzeczach dookoła i, tam, i o Jamie jest Inside Baseball który jest o wszystkim i, i to jest w nim piękne jest, są niezatapialni którzy są o giereczkach ale możecie gówno się znać na giereczkach i mogą was nie interesować a i tak warto posłuchać jest rozgrywka, które są długie, ale są fajne. Co ty tam, ty tam jeszcze miałeś? Formogatkę chyba? No jest, jest formogatka. No. I, i, i... A, jest ścieżka dźwiękowa. Ścieżkę dźwiękową ostatnio polecaliśmy i polecamy dalej. Bo ścieżka dźwiękowa jest spoko, jest krótka. Można sobie do kotleta odsłuchać. Um, ok i czekaj. Co, czy coś jeszcze chcieliśmy powiedzieć? Czy coś jest jeszcze ważnego? chyba wszystko eee, Powiedziałeś, że mamy pa, pa, ale nie powtórzyłeś jeszcze, że mamy tego, Patrona a, mamy, patro, mamy Patrona a, a, Animologia Podcast tak, wpłacajcie na Patrona, bo ja już wykonuję swój punkt E, tak, nie nie e, patron.com slash animelogia podcast bez żadnych kropek, bez niczego po prostu. Animelogia podcast, czyli patron.com slash animelogia podcast, bo bez kropek, Tylko, daj nie no patron.com slash animelogia podcast, e, dokładnie tutaj mamy, mamy nasz pierwszy gol za jednego dolara. Nie będziemy nic robić, ale za twoje pieniądze czytaj, za wasze pieniądze. Yy, więc yy, myślę, że już się spełniamy w tym bardzo więc wypadałoby, żeby nam ktoś zapłacił yy, jak dojdziemy do, na do następnego gola to nawet się za, za was napijemy więc, yy, więc ogólnie, ogólnie to radzę, radzę wpłacać bo to limit niedługo wypuścimy limitowaną edycję koszulek tylko dla patronów ale one będą robione w Polsce i tylko z polskich materiałów Będą kosztowały 1000 zł za sztukę. Czy ktoś chce powiedzieć coś jeszcze? To chyba wszystko. A, szczęśliwego nowego A, roku. A, szczęśliwego tak, nowego szczęśliwego. roku.